Witamy bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu, już pod stałą nazwą Animlogia, zasługa Lesia. Um, tak dzisiaj tak, tak. ze mną będą, tak jak poprzednio, Lesiu. E, to ja. Tak, nasz poprzedni prowadzący. Zresztą oraz Zupka umiejscowimy na prowadzącego, bo po, po, po ostatnim nagraniu miał najrówniejszą ścieżkę, więc oznacza, że mówi najwyraźniej, więc tym więcej będziecie jego słuchać, tym lepiej dla Was. Dlatego tak. zostaje prowadzący. No, poza tym, że się zacinam i czasami mówię głupoty, no ale jest z nami jeszcze oczywiście Tomek. Dzień dobry. A ja tym jestem... głośniej. Tak, tym bardziej. głośniej. Dobrze, postaram się, postaram. Tak, a jestem Zubek i tym razem dalej jest tak samo jak wcześniej, bo jak wspomniałeś mam idealną ścieżkę dźwiękową, podobnoż. W dzisiejszym odcinku y, będzie trochę inaczej niż poprzednio, wstąpią newsy. Opowiemy też o seriach innych niż z tego sezonu, także mam nadzieję, że będzie się podobało. A pierwszym naszym newsem staje y, news na temat nowej serii od studia map. -a. tutaj może Lesiu nam się wypowie. Dlatego, że ja dorzuciłem tego newsa. A tak, ja dorzuciłem jest... 3, więc jest problem. Dobrze, dobra. spokojnie. No to to jeszcze powiem tylko wypowie. trochę o tej... Bo teraz będziemy robić tak, że w sumie i tak te podcasty będą mniej więcej krążyć wokół serii, które lecą obecnie, ich zapowiedzi, ich podsumowań, ale no czasami trafia się taki moment jak ten, że no, nie w 5, dni w 10. Ostatnio mówiliśmy o seriach z tego sezonu, nie będziemy się powtarzać przynajmniej no, przy niektórych się powtórzymy, więc trzeba wrzucić jakieś newsy, a no, jak wiemy w anime, to znaleźć newsy przez dwa tygodnie jest problem, bo raz obsypie nas dziesięcioma, raz nie ma nic przez miesiąc ciekawego, tak. no ale coś tam wycięliśmy. Tak, i e... też będziemy wspominać o seriach innych niż z tego sezonu. Żeby to było jakoś trochę bardziej zgrane, bo poprzednio dosyć fajnie nawet wyszło, rozmawiając o One Punch Manie i tak dalej. Nie no, off tobie jest najfajniejsze, tak. a jak wiemy, to wtedy, nie no, jak wiecie albo nie wiecie, to pierwszy odcinek nagrywaliśmy rozmawiając z Tobą tak naprawdę pierwszy raz w życiu. Teraz już powinno być dużo lepiej. Podobnie. Wiemy Dobra, bardziej... wracamy, wracamy do newsa, czyli... No i Tamina, czyli animation pisano od tyłu, yy, taki fajny wydawca zapowiedział, że będzie robił oryginalną mangę, czyli bez żadnych podstaw, nowe boże, mangę, anime, bez żadnych podstaw mang, novel ani żadnych pierdół i będzie to seria, która nazywa się Punch, ale line, a wyjdzie w kwietniu 2015 roku, a za będzie za nią odpowiedzialne Studio Mappa, które zrobiło takie śmiechowe serie, jak w tym sezonie Zenki no Terror, czy obecnie wychodzące cudo pod tytułem Shingeki no Bahamut. A jakże. Ewentualnie zrobili tam jeden odcinek Space Dandy i widzę, że nawet pomagali przy, uwaga, uwaga, CG Works w Tokio Gulu odcinku piątym, czy oni tam robili. <grym> no cóż. Nie warto ma... zapamiętać. Tak. No, ale zważywszy Zenki no Terror i Shingeki no Bahamut miały całkiem fajną kreskę, one mają inną kreskę, a Shingeki no ma, ma, ma za dużo komputera, ale tego tak głupia, jak chodzi ale artykuł, al to fajnie. Współ... A przechodząc dalej, to jedne co zostało nam pokazane to Key Visual, czyli to jest tak po prostu przedstawienie które, postaci na przykład, które nam pokazuje jak seria będzie wyglądać. No i mam tam przedstawione postacie główne. Wyglądają maksymalnie sztampowo, no ale to jest taka kreska, która najbardziej mi przypomina z ostatnich serii, bo z Zvezda czyli Seikai Seifuku, no mniej więcej najbliżej temu. A pewnie będzie bardzo ładnie animowane, więc dla samych efektów wizualnych warto obejrzeć. No, nie wiem no. czemu po obrazku ta seria mi się skojarzyła z Gatchamanem, ale to może po tym no, no, pierwszym Seikai obrazku. Seikai Seifuku to jest najbardziej. No, Seikai Seifuku również, no. ale po prostu, wiesz, Gatchamanie tak może strzelało z kolorami. No, no. różnych elementów, tak? Tak, tak. No, nagromadzenie środków coś tak. ten desej a jakże no to w tym newsie tak właściwie tyle nie wiem czy Tomku jakieś pytanie może do tego a nie wiem szczerze mówiąc zaciekawiło to, Cię to zobaczyłbyś zaciekawiło, zaciekawiło. zawsze serie oryginalne są ciekawe przynajmniej czekaż, powinny czekaż być czykałaś studia Mappa. No, studia mappa oglądam jedynie Shingeki do Terroru nie widziałem bardzo Studio Mappa ma parę właśnie. jakże tam no, tych fajnych tytułów ta kreacja w Bahamucie jest jak jest no design niektórych postaci jest fajny innych trochę gorszy a jak zobaczysz nie wiem co to w ogóle coś między dinozaurem a ja jednorożcem studia, które studia, Mapa lata to jest to... Porze. Masakry. Największy ich problem to jest to, że oni nie potrafią zrobić fabuły. Oni muszą znaleźć kogoś, kto się za tym zajmie. Bo jak ktoś mi powie, że na no Terror miało fabułę, a tym bardziej dobrą fabułę, to znaczy, nie, nie widział nigdy dobrej fabuły. Ale to jest też inna historia. To Ale... samo jest Shingeki no Bahamut. Tam też nie ma fabuły. Ale Shingeki no Bahamut potrafią z tego wybrnąć, bo świat jest dosyć ciekawy. Ogólnie jest takie fajne podejście, może troszeczkę z innej strony. Je... Jest no tam szczampunków to najbardziej. W no ale... na Terror nie było fabuły i miałeś Tokio, no to wiesz, tam nie jest, no, uratujesz się światem. Z tego co no, mówi, tak. świat w Bahamucie jest na podstawie jakiejś tam gry no, czy czegoś, mm -hmm. co nie, nie powinno być zbyt jakieś a świat jest ciekawy. Ale jest ciekawy. Nie no, ale to tak samo jakby zrobił z gateringa, wiesz, świat no, przez Gater... parę lat cały czas ewoluuje. Dziesiąt tak, nie, ale dziesiąt i Tak, ale też można w... zwrócić uwagę na to, że w sam Bahamut Czym jest dla mnie, Co jest dla mnie wielkim plusem, nie dlatego, że może nie lubię, co już jest tego dużo, nie ma, nie ma w ogóle żadnych nawiązań do fantazy wschodniego, tego dalekowschodniego. I to jest dla mnie naprawdę duży plus, ponieważ to nie jest taka seria, która udaje, jak gdzie gdzieniegdzie są serie dziejące się w średniowieczu niby, a i tak są naleciałości typowo, ten fantasy typowo dalekowschodniego, tak tutaj nie ma. Tutaj jest tak... Bardziej do mitologii naszej, a tak w sumie jest tylko do naszej. No. Ja że tak czy z newsa. No to główny bohater, to jest na przykład protagonista, jest duchem odseparowanym od swojego ciała. Pozdrawiam Naragami. Nieważne. No, no. No, no, w Noragami był bardzo ciekawy ten pomysł. Szczególnie jak gubienie ciała w okolicach. Tak, gubienie ciała. Nie no, w no, Noragami to już też mówiliśmy dzisiaj, że to była seria... Nie no, nie mówiliśmy na nad jej poziomu, bo to poziomem to, to była bardzo ładna seria, która była skopana przez Bones, ale miała asety z Ewem i w trakcie ostatniej walki za co propsy. No, a jeśli chodzi o samo wychodzenie z ciała, to nie wiem czemu, ale jak myślę o gagach z tym związanych, i takim pewnym realizmie, to najbardziej mi się podobało w filmie, w pierwszym filmie Blicha, czyli najlepszym, jak e, główny bohater wyszedł z ciała, żeby walczyć z pusty ten, z holoami i nagle dostał po samej walce opiew że czemu wyszedł z ciała w parku? Na pewno ktoś wezwał karetkę, stwierdził, że nie. No i wrócił tam i się okazało, że jest zbijowisko i właśnie wnoszą jego w cudzysłowie martwe ciało. No cóż, jest martwe to... Martwe ciała w Fairy tak, a ja mówię o obliczu. nie, Fairytale'u Ferry Fairytale nie, nie, ale to tak samo było, że my przypominamy trolling z pogrzebem Erzy. No, Ale to był w ogóle... No nie, no to, to było zbyt trollowate, trzeba przyznać. W ogóle Tail to jest taka trochę inna... Baraka. Nie, nie, to jest po prostu troll ludzi, którzy to oglądają, nie oszukujmy się. Znaczy, Ale manga ja nie no, ma manga, manga to już osiągnęła na 400-tym absolutny level trollingu. Znaczy, jakby to znaczy, powiedzieć... Wiesz, też nie jest problem. w momencie, kiedy dostajesz pustą stronę z napisem The albo nie wiesz, co się dzieje, bo to tak naprawdę się nie działo, tego typu rzeczy, nie... Hmm. Nie ja, to, ja, ja się nie bawię tymi waszymi szanami. Nie ja... wiem, mi się najbardziej w Bleachu podobały e, podobał plot twist nowego arku a propos króla Twin, e, Quincy, ale to e, nie, nie, będę, nie będę rzucał takimi spoilerami. E, jednak a e, propos samego fairy tale'a, to tutaj takie drobne nawiązanie znowu zrobię do Nanatsu, ponieważ w po ostatnich odcinkach w Nanatsu polało się duży, dużo krwi. I niektóre postacie jakieś, nawet całkowicie poboczne, no całkowicie poboczne, w sumie chyba nawet jedna, ale dobra, całkowicie poboczna umarła. I ciągle, jak to widzę w Nanatsu, to przypomina mi się tak, Nanatsu jest 13+, przy czym ma jeszcze taką dosyć dziecinną kreskę, mi się wydaje dziecinna. E, Fairy Tail też jest, też jest 13+, i wtedy robi mi się smutno, bo oglądam Fairy Tail no jest 3, plus do tego. No, coś z tym deseń można tak nawet bardzo powiedzieć. No, no to w kwestii punchline'a możemy powiedzieć tyle. Znaczy, nic tak naprawdę nie wiemy, Dostaliśmy plakat i no, wizualki, więc <grym> możemy na tej podstawie mówić. Tak samo jak następny, news o Tokio Gólu, ale to jest inna historia. Dobra, Ej, o właśnie. Tokio, Gulu news to, o Tokio Gulu. przynajmniej mamy filmik. Tak, w Niesie o Tokio Gólu jest filmik. Otóż będzie to y, gra, a jako, że ja w tego typu grach jak najbardziej nie siedzę, szczególnie, że jest to gra na smartfona, a jestem smutną osobą nie posiadającą smartfona, tylko telefon z indianie. to oh może yeah. powie się o tym ktoś inny. Na to dziewięćdziesiąte, No tak, tak. żeby żebyś Nokia, oddał telefon. Moja Nokia E72 to jest takie smutne. Znaczy, mam gdzieś tablet, ale jest chyba schowany. No nieważne, w każdym razie na pewno nie będę w to grał, więc wy się wypowiedzcie. Nie no, ja muszę przede wszystkim powiedzieć, bo ktoś teraz powie, ale dlaczego smartfon? Dlaczego to nie chodzi na konsolę? O mój Boże, jakie to jest nieporozumienie. Po pierwsze i najważniejsze, obecnie w Japonii nie sprzedają się gry i nie sprzedają się konsole. Jeżeli ktoś myśli, że PlayStation 4 sprzedaje się w Japonii, to się myli. Jeżeli ktoś myśli, że Xbox One sprzedaje się w Japonii, to się myli. Jeżeli, ktoś myśli, jeżeli ktoś myśli, że Wii U sprzedaje się w Japonii, nie, Wii U nie sprzedaje się nigdzie. Nieważne. No i właśnie teraz są ludzie, teraz ludzie mają hype nagranie na telefonach i na Wicie. Ale mówisz wszystkim Tak, tak. I przede wszystkim na 3DS-ie. No to 3DS-y, to tam mają Monster Huntera i tak dalej. Tam po drugie toki ogólnie wyjdzie przez ograniczone bewechy prawdopodobnie. No i też myślę, że nie obstawiaj się sprzeda, bo jednak Nintendo kojarzy się z konsolą rodzinną i tak dalej, mimo że są tam wyjątki pokroju bajonety czy 101 Heroes, ale to nie ma znaczenia. No i teraz są takie... No i zostaje mi telefony i Vita. Na Vita pewnie ta gra kiedyś wyjdzie, na przykład tak jak teraz wychodzi na przykład Sao, Sao Holding Fragments, czy coś w ten deseń, a telefony nie miały gry, więc zostają Tokyo Gula, który jest tak cholernie popularny, że to jest po prostu niesamowite. W tym roku jest to trzecia najpiej sprzedająca się manga w Japonii, albo czwarta, co mówi już wszystko. A anime chciało się nachapać. No niestety było tak złe, że nie, no, nie mogło się... Nie, no i tak się nachapało, bo jest tak Tokio Goolem, no to. ale jego poziom był, jaki był. Tak samo w trailerze to, co dostajemy, to dostajemy przebitki z tego świetnego anime i jakieś urywki z... To... bo to jest battle slashera na komórki, gdzie jak naprawdę pewnie klikamy, mamy jakieś trzy ataki i są mikrotransakcje, gdzie sobie będziemy dokupywać nowe postacie. Tak, a propos Tokio gula manga była... Czwarta i yy, sprzedaż osiągnęła prawie 7 milionów. No to jak na chyba markę, która powstała w zeszłym roku. No i teraz to nie jest całkiem nieźle, bo tak właściwie przy, jeśli chodzi o serie, które są Tak dookoła, naprawdę mi jedna seria, bo, Tokio, bo akurat Atagon Titan i One Piece są zdecydowanie gdzie, na innym już poziomie. Tak, Haikyuu no już też wychodzi trochę. A co ciekawe, to to, że Tokiagul przebił Naruto. Właśnie, możemy w ogóle powiedzieć o tej liście. Nie mam jej teraz przed sobą, ale coś tam kojarzę. Ja mam ją przed haiku, sobą w razie czegoś. Co robi haiku na trzecim miejscu? Jak mi ktoś wyjaśni, ja rozumiem, może nie, nie rozumiem może fenomenu serii sportowych, ale go szanuję, tylko nie rozumiem jak ludzie hejpują każdą serię sportową, mimo że one wszystkie mają ten sam schemat. Ja rozumiem, że tam jest różnica, że w hajku się na przykład więcej trenuje, że są bardziej zacięte mecze i nie zawsze się wygrywa i tak dalej, ale czymś się różni od tego, że zawsze jest chłopiec albo dwóch chłopców, którzy chcą osiągnąć coś w jakimś tam sporcie i to są okruchy życia z ich treningiem, sparingami itd. i tak dalej. Zawsze to musi być taki chłopiec, który chce coś osiągnąć i ma marzenie. No kurwa, ludzie, przecież no, ile można to co powtarzać? Co też mnie zastanawia na temat samej mangi, no bo no, fabularnie, to tak naprawdę, no, no kruchy życia na temat sportu. I dalej, yy, no, jeśli chodzi o. No, kreska, jak kreska, ale jeśli ja już chodzi powiem o. No, tak, akcje, wszyscy my to teraz mówimy oczywiście taki tak pobocznie, to my wszyscy to mówimy, nie oglądając serii sportowych, tak, tak naprawdę. Tak, nie oglądając, więc. ale jeśli chodzi o samą yy, akcję, to zawsze się zastanawiałem nad tym. No, bo jeszcze w szonenach rozumiem, bo te techniki mogą się różnić, trochę inaczej wszystko jest narysowane. Ale tutaj Każda też są techniki, z... na przykład w jest... Kuroko na to Mnie nawet nie przypomina. Ale teraz tak, na przykład w Haikiu o jakim sporcie było? Bo o siatkówce. No to teraz się zastanawiam. Jak tam, jest poka jak tam są pokazane mecze, to no, nie wiem, trzeba, nie potrafię sobie wyobrazić, że to było jakieś ekscytujące. Znaczy po przejrzeniu już w którymś tomie kolejnego meczu, no co tam będzie się różnić? Te mecze zawsze są na tych samych zasadach, tak? Wiadomo, że no. mogą być trochę inne kadry, no ale to już nawet przebija to, że walki w Shonenach są dosyć sztampowe, tak? No i zawsze mnie to nurtuje, oczywiście nie, nie, nie będę tego hejtował, bo co człowiek to gust, a generalnie no, niektórzy z serii sportowe lubią dążenie do celu, to są zapewne ci wszyscy fani filmów familijnych z ja, ja to ja to wiem, <głos> bo to się opiera na takiej samej zasadzie, no i Cóż, to tyle się chciałem wypowiedzieć. Nie wiem, czy macie dla mnie jakąś odpowiedź może na to? Bo nie, nie, ja nie, nie rozumiem, rozumiem fenomenu serii sportowych i ja, czek ja obejrzę pierwszą serię sportową, w której, yy, nową, bo może była taka w roku 90, ale to mnie nie interesuje, jak wyjdzie nowa seria sportowa, gdzie bohaterką będzie protagonistka, a nie mały chłopiec z marzeniem. Jest manga, yy, może Tepu się chyba nazywa, jest o MMA, i ogólnie, co do serii sportowych, trzeba, moim zdaniem, trzeba je powiedzieć na właśnie o jakichś sztukach walki, które później zrobią się typowymi battle i o grze w koszy. I o innych sportach, które nie się jest... robią i tak z czasem shonenami. Tak, e... I tak z czasem typowymi shonenami, tylko, że ciągle powtarzalnym meczem. Ale nie, ja a, nie, nie przepraszam, Tomek, a og... czytałeś może, nigdy nie wiem, jak to czytać, Shamo? Shamo? No, nie, właśnie hmm. nie. Ale słyszałem, a... że jest... I to jest jedyna seria sportowa, przez którą się przebiłem, tyle że jest ona trochę bardziej, no może, nie wiem, realistyczna, ma tam takie elementy dosyć głupie czasami, ale zacznijmy od głównego bohatera, to jest chłopak, który po prostu już nie wyrabiał psychicznie, on był z dobrego domu tam dobrze się uczył i tak dalej, miał iść na studia tam 16 lat miał znaczy miał iść na dobre studia po liceum, był dobry liceum, coś tam, coś tam coś tam no i z rodzicami mu było może nie, że na piękku tylko już psychicznie nie wyrabiał no i w pojęcie wybuchł i generalnie coś mu strzeliło w psychice zaśgał ich nożem i poszedł do poprawczaka na dwa lata no i takie typowe chuchro, on tam trafił, w ogóle go tam pobili, zbałcili, coś tam. No wiadomo, więzienie, straszne rzeczy itd., itd., No i zaczął tam się uczyć od jakiegoś jednego więźnia, który prowadził w w karate. I później jak wyszedł z tego e, więzienia, to oczywiście w każdej innej serii zapewne by się zrehabilitował i został mistrzem sztuk walki, tym białym, dobrym rycerzem, ale nie tutaj. On wyszedł, dalej był na marginesie społecznym, pracował tu dla mafii, tu jako tam jakiś żigolek. No, ogólnie, co mi się podoba, że jest w końcu... To jest manga, która dzieje się w miarę współcześnie. Znaczy, no może nie, ona się dzieje w latach 90. pod koniec, ale no w miarę współcześnie i pokazuje tą ciemną stronę życia. Tu nie ma nikogo stricte dobrego, ani złego. Widać, że ci, nawet jak ktoś jest taki stuprocentowo dobry, to raczej w tym społeczeństwie nie przetrwa. I ten realizm jest fajny. Z tym, że no, około już tam z któregoś czapteru zaczyna się e, chwilowa rumba, jeśli chodzi o jakieś chińskie sztuki walki i moc i tym podobne. Na szczęście szybko to zdropowali. Ale jak najbardziej jest to pewna odskocznia do tych, do tych wszystkich serii sportowych, o których zawsze właśnie słyszymy, że jest chłopak z marzeniem, z jego najlepszym przyjacielem. Oni zawsze jak byli mali, grali ze sobą w siatkówkę albo w kosza. Kiedyś stwierdzili, że będą, że będą razem w drużynie narodowej. Oni trenowali bardzo mocno, jednak niestety jeden z nich miał wypadek i zmarł na raka. Drugi z kolei został wyrzucony z drużyny koszykarskiej. Nie obiecał, że dla tego, z... który zmarł się poświęci, tak, i on zostanie umieraczem. się z chłopakiem, który stwierdził, że tamten powinien umrzeć, bo i tak był słabym graczem. Wtedy on rzucił ten sport. Jednak po, po wielu latach, gdy poszedł do liceum, trafił na nowego znajomego, ten wciągnął go w klub sportowy, a konkretnie do drużyny koszykówki, po okazaniu się bardzo dobrym graczem zaczął trenować, jak się, żeby dostać się na zawody. Zwycięska drużyna zawodów miała właśnie przejść eliminację do drużyny narodowej, jednak chwilowo ich drużyna Myślę, jest jedną z a drużyna najlepsza, to właśnie drużyna, w której jest tamten chłopak, który obraził go w dzieciństwie i przez którego przestał grać. I to jest, i teraz weźcie ogół tego i wstawcie w to wolną serię sportową. sportową. Ale nie, jeszcze ostatnia rzecz, tak jeszcze zamykając w ogóle temat już serii sportowych i no, Tokio Gula. No, <gulia> tak, tak, ale to nie. tak a nie, nie, no. wiecie co mnie zawsze ciekawiło. Czy serie sportowe, one są skierowane do ludzi, którzy nie lubią sportu? Nie jestem w sobie sensie wyobrazić kogoś, na przykład jest fanem koszykówki i ogląda Kuroko na Konobaskę. A? Kogoś, kto jest fanem siatkówki i ogląda hajki i to mi się podoba. Ej, no, co... ja, ja lubię majonka, Nauczyłem się w sobie głównie ale przez takiego. No ale, ale to jest, jest znajomy, podobna to sytuacja jest... i zacząłem to... oglądać że to jest coś, co jest bite normalnie w japońską kulturę. Ja mówię tak. po prostu powiedzmy o anime, o korzykówce. Tak? Ale bardzo, jest... czy ty czytasz tą serię o Majongu, w której po, postacie historyczne występują? Ja mam zamiar, bo niedawno dopiero nie słyszałem. Powiem ci, ale... że super Aryan, Hitler czwartego stopnia. Tak, warty, dlatego mam japończymy. zamiar. Ale nie, wracając do serii sportowych, to też nie wyobrażam sobie, żeby to było wybitny dla wielkich fanów. Ale raczej dla osób, żeby zachęcić może do zainteresowania się tym sportem czy coś, nie wiem, jedną z nielicznych serii sportowych, którą oglądałem, był a 21 o futbolu amerykańskim. Nawet przez to poczytałem sobie trochę zasady, całkiem fajny sport się wydaje. Nigdy w sumie w życiu meczu, meczu nie widziałem. Jakoś mnie to już bardziej interesuje po skończeniu, w sumie nawet nieskończeniu tego anime po słuchaniu gib ale no serii sportowe po prostu osobiście uważam, że nie można lubić długiej serii sportowej, bo ona powinna się znudzić, nikomu nie ubliżając. kto co lubi, każdy ma swój własny gust, no ale ja... A teraz, teraz jej obrońcy by ci powiedzieli, ale przecież sport też Cię nie nudzi, jak grają normalnie. No ale w, ehm. w, w normalnym sporcie w rzeczywistości nie ma głównych bohaterów. A też mi się nie, strasznie... Nie, nie zawsze jest że jest dużo osób takich jak ja, że na przykład, no może teraz jeszcze, chociaż nie, jakby ktoś do mnie, tam po mnie zadzwonił, chociaż oczywiście jestem typowym nerdem i nie wychodzę z domu, ale jakby ktoś po mnie zadzwonił, a czasem to się dzieje i zarzucił hasło, że idziemy ekipą, nie wiem, pograć w piłkę albo w kosza, to bardzo chętnie, w siatkę też. Ja grać, pograć sobie czasem lubię, tylko no wiadomo, nie jakieś wuefy i tak dalej, ale w gronie znajomych jak najbardziej wyjść nie ma, nie ma sprawy. A oglądać? Co ty? W ogóle mnie to nie interesuje. Nie rozumiem. To jest trochę tak, jak nie wiem, jakbyś przyszedł do znajomego i zaczął oglądać, jak nie wiem, grał gra w jakąś grę albo coś w tym stylu. No. Fajnie, tylko, że ty tego nie robisz, tylko on robi jeszcze. Rozumiem, jakby ktoś był takim fanatykiem danego sportu i sam go uprawiał i oglądał tych ludzi, bo oni robią takie, a nie inne triki i sobie sam tak, czysto... Uczył się oglądając... Życie. No, uczył się oglądając, ale takie oglądanie dla przyjemności to jest coś, czego raczej... Tak nie samo wiem. jak ludzie oglądają streamy z League of Legends czy Counter Strike'a. Sorry. Streamy z League of Legends czy Counter Strike'a rozumiem oglądanie, nie no rozumiem tak, donowania no bo... 15 tysięcy dolarów na streamy z Counter Strike'a. Ostatnio właśnie no. widziałem A jeśli właśnie... Ale się taki dla ciebie szybki kontrargument, otóż yy, są ludzie, no, otóż yy, może i nieliczni, ale na przykład moja przyjaciółka ogląda Kurokony Basket i yy, no lubi tą serię, lubi i ona mi kiedyś mówiła, że tak wcześniej nie przepadała za bardzo za koszykówką, zaczęła to oglądać, zaczęła coś się bawić w tego kosza, bo zawsze jej przeszkadzało, że tam niska jest i tak dalej. I że teraz, że zaczęła się bawić trochę tą piłką, czegoś się uczyć i fajniej się gra. I chce się uczyć dalej coś robić i trochę bardziej grać. I mi powiedziała, że w ogóle zawsze jak gra i tam, wiesz, tam przebiega z piłką, jakieś triki robi, żeby okiwać wyższe koleżanki, to mówi, że zawsze się czuje jak główny bohater ten, jak główny bohater. To już jest tej naprawdę tej... zubek ekstremum. Tak, i no. ten, że, że sobie tak wyobraża i wtedy jest tak fajnie i dlatego ona lubi grać w tego kosza. No i cóż, da się, da się. I jak najbardziej pozytywne, po, pozytywnie to trzeba odebrać, wiesz, a nim uczą i tak dalej, wiesz. A to palniko, ale to i tak lecimy off-topem, jeszcze zostaniesz przy tej liście mang, palniko. E, jeszcze te, trzy, trzy takie szybkie punkty, które są dość ważne, jak dla mnie. Dalej nie mam tej listy przed oczami, mówię to e... cały czas z pamięci. No. E, no. Przede wszystkim pierwszy punkt, Magi spadło bardzo mocno, co mnie jest bardzo smutno. Ta. W pozycji. Tak. E, magii spadło z czwartego miejsca z zeszłego roku, to wiemy. E, to drugi, na, drugi, ważny punkt, e, bardzo mocna pozycja na Natsunotizaj, co jest, to jest niesamowite. Uwaga, ponad... Lesiu, o ile przebił, o ile magii przebija na notizer? O 24 Nie tysiące. Wiem. Nieważne, ale to są, to są dobre serie, tak? Tak, tyle że oba, oba mają ponad 4,5 miliona, a Magi przebija o 24 tysiące tylko, więc wiesz. No, i, hmm. co, i ostatnia ważna rzecz to, że Niseko i na całe szczęście deklasuje Ferry Taila. Bo oblicza nie liczę, bo on nie wychodzi jakoś tam, co nie? On nie wychodzi na bieżąco. Nawet nie wiem. Czy licz, licz? Wychodzi na bieżąco, znaczy, Ale nie, nie, nie, manga nie. wychodzi. i że ona jest ongoing, ale 3 chaptery chyba nie wychodzą. No. Co ty no, dzień w Shonen Jumpie? Jak wychodzą, to sorry. Ale wydawało mi się, że, miały, że tam jakieś przerwy, coś tam no, autor. Ale mogę to się mylić. Mm. Że... Nie, nie, nie, wychodzą, to seria jest przerwana. Nie, nie, ale tu chodzi mi po prostu to, no wiecie, 500 tysięcy. Już jest różnicy między insekonjem a Fertane'em, a to bardzo ważne. No, no. no, a nie, jeszcze ostatni punkt, Tokyo Ghoul na czwartym miejscu, powyżej Naruto i Kuroko no Basket spada z trzeciego miejsca kosztem Haikyu i Tokyo Bulla, no. Tak, i smaczek może dla nas, taki bardziej, otóż tutaj z ostatnich pozycji tego rankingu, mając 2 173 tysiące kopii One Punch Man, tak, to się też chciałem o tym Na 28 miejscu i na 29, mając 1 967 tysięcy kopii, Gekkan Shujo nozaki -kun. Czyli jedna z moich ulubionych komedii tego roku. Tak, ja jak najbardziej. Jak wspomnę o One Punch Manie, to jest ciekawe, manga wychodzi, wychodzi też chyba of oficjalnie w internecie, w oryginale, więc nie trzeba jej kupić, żeby móc sobie poczytać, a mimo wszystko sprzedaje się. Tak, myślę. bo to jest przecież na podstawie tego komiksu, jak wspomniałeś no, przedmiot. Tak. to Także bardzo cieszę mnie, że to się sprzedaje. A w sumie to ja trochę tak jak sprzedaż hetali. bo Hetalia, te. Znaczy, chodzi mi bardziej o. No, może to, że ludzie to zaczęli kupować, gdzie wszystkie gagi i tym podobne są w necie na tych pięciominutówkach, minutówkach które też wychodziły tylko w necie i były zadarne. No. No. Dobra, no to tyle możemy powiedzieć o grze, o, o, o, o, grze, to, o, grze to, o grze tak. Więc przejdźmy, może, teraz do trzeciego newsa, już z kolei. Mianowicie ee, powiemy o Blu-rayach, a e, konkretnie o sprzedaży e, Blu-rayów w, w ostatnim tygodniu, prawda? Tak. Tak, tak. tak dobrze. I. Oczywiście na pierwszym miejscu haters go hate, Sword Art Online, ale nie, no bo źle, że to zainstalowałeś. Pierwsze miejsce. Najlepiej sprzedający się Blu-ray zeszłego tygodnia. Sword Art Online 2. I żeby było śmieszniej, to jest Blu-ray, na którym jest Guns Gate Online. Ktoś to kurwa nie, tak, to, wiecie. tak, żeby... Dobrze, to, to jest bardzo dobry podstanie. Może ktoś kto nie chce, nie wiem, wiem, spalić czy połamać płytkę mm, i przeczyć to, to musiałoby mówiąc, się zrobić takich 14 398 osób. Może e, ktoś tak, masowo. szczerze mówiąc dobre jest to, że e, to są wszystkie kopie, które y, tam w ogóle się sprzedały, no tak, bo to wyszło czyli wtedy, cały ale... Zakład, to wyszło w zeszłym tygodniu. Tak, ale y, przebija drugą pozycję, czyli Infinite Stratos 2 OVA o 3000 co jest dosyć sporym wynikiem, bo kolejne serie są po 1002. Tak no, wiesz, przy sprzedażach to tak samo, to było w zeszłych latach, to tak na przykład 10 tysięcy sprzedanych Blu-ray to jest powiedzmy taka granice opłacalności się serii. Na tym poziomie sprzedają się na przykład wszystkie High School DXD, tak? Na Shingeki no Kyoji sprzedało się w nakładzie, jak dobrze kojarzę, 50 tysięcy, ale to... No tutaj mamy te 14, to jest co 2 jako Limited Complete Pressing. Nie mam pojęcia, co to jest, ale ja mam... mam z reddita po prostu informacje, które tam co jakiś czas wypływają na temat sprzedaży w danym miesiącu, to mówię, najlepiej sprzedającym się na pewno w zeszłym roku było Shingeki no Kyoji jakieś 50 tysięcy, no to także było porównanie. A teraz... Nie no, poczekaj, no to teraz... edycja limitowana właśnie z całowi, dlatego ktoś to kupił, że... Nie wiem, może dodają... Może to Dodają ci betę 16,5. Potwierdonej. Zapter 16,5 zanimowany. Tak. Jak Dobra. Chodzi? Trzeci jest Love Live, Nikt z nas nigdy nie oglądał Love Live, ale to jest cholernie popularne w Japonii. Tak i tutaj jeszcze chciałem właśnie po Love Live'ie co, co jest? Otóż jest Frozen. Frozen, który jest niesamowicie popularne w Japonii. To I... chyba miało najlepsze otwarcie w kinach, w historii, lepsze niż film K-Ona, co... Mówi samo za siebie. Tak, przy czym, jak można wyczytać, Wszystkie sprzedane kopie to ponad 2 miliony sztuk. No to to jest naprawdę bomba. No nie, no Frozen jest, jest niesamowicie popularne. I po prostu cudo na tej pozycji piąte miejsce. Tak. <laughs> Is tak. the Order a Rabbit, Czyli seria, którą ja zdropowałem po trzech odcinkach, ale jest bardzo przyjemna. to eee. jest za słodka, a ja nie chciałem dostać... Widział już Kejona po prostu. tak No przyznaj, widziałeś już Kejona i to ci wystarczyło. Nie, Kayon to jest zdecydowanie inną serię. nie Kayon to jest Tutaj są youtuberzy, nie polscy, dla których jest to najlepsze animacja jakie powstały i są ci w stanie nagrać na ten temat godzinny film. No to, ale to wiesz... To, to jest ekstremum Godzin... w drugą stronę. Tak, no dobra, ale tak naprawdę, powiedz mi szczerze, jeśli dobrze pogrzebiesz w necie, to no i... w końcu znajdziesz youtubera, który... znaczy w końcu dowolna seria? To w końcu znajdziesz youtubera, który nagrał godzinny film o tym, że o, w tym, jak argumentuje, że jest nie to najlepsza takiego, seria, nie znajdziesz robisz. takiego filmu na temat No game no life. Nie, bo ta seria jest zła i w ogóle nikt jej nie lubi i, i Tak, i, słowa, i dlatego i nikt jej kupuje, dlatego nie kupuje, dlatego w ogóle jest popularna. Nigdy nie dostanie drugiego sezonu. Nie tak. koniec. Tak, ale Kolej dlatego, jest kropka, kreska, dalej kreska, na liście są i... w ogóle. są po prostu jakieś odłamy z zeszłego sezonu, czyli w skrócie JoJo's Bizarre, The Irregular z Magic High School i Gekan Shojo Nozaki-kun. Ale do naf nic nie mówimy, bo 6000 kopii to i tak za dużo jak na tą serię, a na 11. <śmiech> miejscu jest No Game No Life 6 Blu-ray, czymkolwiek jest. Wszyscy czekamy i tak na komplet i będziemy ją ściągać z Japonii, czy tego tak, chcecie, czy nie. Ładnie. Potem jest Fate Collide Inner Prisma Iliad 2, które tak. się bardzo dobrze sprzedaje, co jest I... najważniejsze bo, bo drugi sezon jest zapowiedziany i coś musi się sprzedać. Niestety ja ci, Mekaku bo. City Actors sprzedało 3, prawie trzy tysiące kopii, co jest wielkim nieporozumieniem i kończę w moim telegraficznym skrócie, seria zamknięta przez Black Butler, Bug of Circus, czyli z powodu tego, że nie wiemy czym to jest. A nie, Boże. To jest Kuroshitsuji. Czemu mi nie powiedział, że Black Butler to jest Kuroshitsuji? Nieważne, Bug of Circus. Tak. Na którego tym też zamykamy, nie oglądaliśmy. Tym zamykamy, ma słabą sprzedaż. Ostatni news, Zubek. Tak, ostatni news. Jeśli komuś się podobał Nisekoi, a domyślam się, że większości osób, które przetrwały z tą serią się on raczej podobał, to jak najbardziej mogą się cieszyć, bo Nisekoi dostanie mangę, która będzie spin-offem całej serii i to będzie manga Magic Girl. No i przeczytaj to. Co? Przeczytaj tytuł. No co, Niseko i dostanie. Y Ale nie, przeczytaj tytuł tego spin-offa. A? Tam dalej wniesie. A dobra. Proszę dobra. Cię bardzo, przeczytaj to drugie słowo w kozaku. Tajsic. Dobra. E taj -si -trzy dobra e <głos> Pati sir. Nie wiemy z jakiego języka jest to słowa, eee, ale to jest coś po kojem jest... Magical... Dobra, może wysłumaczyć Patissie... to tak. Kosaki chan. P eee, A eee, Daszki. z daszkiem. Ty I, Sysy i R. Ej, czekaj, wiesz co? Bo... Ja już szybko szukam w internecie. No to właśnie jest Z języka, ja języka mówię... francuskiego. Eee, z... Jakiś profesjonalny szef kuchni, coś takiego. Eee, tak, a zaraz ja. Dokładnie znajdę. jest to cukiernik. Czekaj. Tak? Tak, jest to osoba, która wykonuje czynności związane z wypiekaniem ciast. Więc tak. jeżeli chcecie wiedzieć, to z francuskiego cukiernik, czyli coś po Patissier, czyli Magical Patissier Kosaki Chan będzie spin-offem Nisekoje o magicznych dziewczynkach. Tak. Bóg wie, co to będzie. Ale pamiętajcie, pamiętajcie, że właśnie wyszła taka seria jak innej Prisma i to nam udowadnia, że spin-offy Magical Girls są jak najbardziej w cenie. Są cudowne i piękne. Są cudowne, piękne. Dokładnie. I y, w ogóle bardzo mi się podoba ten plakacik, który tutaj jest. On mówi wszystko. Link do newsów może damy? Nie, nie damy. Nie. nie będzie mi się chciało. Dobra. Nie no, na A pewno. I... zacznij go o tym wam nigdy nie powiedział. Dowiadujecie się tylko tutaj. Alnice spin Spino z magicznymi dziewczynkami będzie od... w 2015 startuje i w poniedziałki w Jump Plusie. Jaka? Bo jak wszyscy wiedzą, Nisek jest Shonen Jumpy i dlatego ma nieskończone ilości pieniędzy i dlatego tą, za tą serię odpowiadał Shaft. No, to tak w skrócie. Dobra, czy, na, czy mi się wydaje, tak, oto skończyliśmy dział z newsami, zajęło nam to nawet niewiele. E, nie no, szybko, cztery newsy, gdzie prze, przelecieliśmy przez e, sprzedaż mangi w zeszłym roku, mówiąc do takiego, że no, bardzo dobry wynik. Tak, 35 tak, no, minut spokojnie do celu. Tak Dobrze, Dobrze. Tak. więc teraz taki pseudo off wtop... Nie no, w sumie mamy to. Mamy nie to no, to mód, jest no. danie główne, które będzie za, zapycha posiłek, tego że nie chcemy za dużo mówić o rzeczach z tego sezonu. Tak, a nie wiem, no mamy opowiedzieć każdy o jakiejś ciekawej serii. No w sumie pogadamy w sobie o różnych fajnych seriach. Staraliśmy się wybierać jakieś takie, żeby na pewno nie widziała ich cała nasza trójka Najlepiej, żeby widziała tylko osoba, która przedstawia, no bo też chcemy coś fajnego usłyszeć, czegoś fajnego się dowiedzieć z tego co wiem, najbardziej hipsterskie serie w tym wszystkim ma Tomek. Nie, nie, nie, serii nie są może takie hipsterskie Tomek wybrał serie, których my nie widzieliśmy, i umarł, że są hipsterskie znaczy, może Zubek nawet mam, nie to, że... Zubek myśli od tygodnia i nie wie, co wybrać, a ja dalej nie mam drugiej serii i wymyślę ją, jak zacznę mówić, więc. Tak, spokojnie. poza tym, może nie to jest hipsterskie, że jej nie widzieliśmy, co to, to, że nawet o tych seriach za bardzo nie słyszeliśmy. Nie, no jestem pewien, że jednej słyszeliście i nie jest hipster. Zepsułeś no, no, wszystko Tomek tym, że obejrzałeś to, to tam i Galaxy, bo miałbym drugą serię. Tak, to możesz to o tym coś... mówić. Tomek, psujesz wszystko, dobra, to tak za prawda. karę, że za zaczynasz. Zaczynasz, tak, tak dokładnie. Ale dobra, tak. bo jeszcze zupełnie powiedzieć dokładnie. Yy, taka forma, żeby było wszystko wyjaśnione, żeby po prostu podamy takie po dwie serie i coś tam opowiemy, które nam się dość bardzo podobały a nie są super popularne. Może kogoś zainteresują, kto tego słucha. A zaskakująco przesła... poprzedni odcinek przesłało ponad 100 osób. Zważywszy, że nigdzie nie wysłałem tego podcastu, może jakoś w dwóch linkach pisząc posty na grupie, to naprawdę uważam, co bardzo dobry wynik. I jak ktoś tego słucha, to propsy. I ten konkurs będzie trzeciej zrobić, Jakiś będzie. Tak, a to... to jest konkurs. I właśnie tutaj a propos konkursu, e, chciałem podziękować chwilowo naszemu jedynemu fanowi, czyli This is Shiro, który poprzedniego który poprzedni podcast odsłuchał dwa razy. A przynajmniej tak nam powiedział. Przynajmniej tak nam powiedział, co już szokuje, ponieważ wątpię, czy którykolwiek z nas wytrwałby Słuchanie nas dwa razy. Ale Shiro, weź ja to pod polega. uwagę, że teraz możesz przesłuchać go dwa razy i to już na, w dobrej jakości, mam nadzieję, tak. bo Pierwszy. powinno być dużo lepiej niż w pierwszym odcinku. A przynajmniej ja się postaram, żeby było dużo lepiej. Tak, Lesiu się postara, wszystko w jego rękach. A chwilowo e, rozrywka w rękach Tomka, więc Tomku oddaję Ci wirtualny mikrofon. Prawo głosu Dziękuję. jest Twoje. W naszym wirtualnym studiu odleci nasz wirtualny mikrofon. Tak, dokładnie. Ach, jestem zaszczycony, to opowiem może, o pierwszy... zacznę od pierwszej serii. Jest to hmm. Kyakyo Burai Kaiji, inaczej Ultimate Survivor, Kai... Kaiji Ultimate Survivor. Seria nie jest aż tak hipsterska, chociaż nikt poza mną tutaj go nie widział, ale seria jest dość popularna. Mówi, opowiada ona o Itou Kaijin. Bohater jest młodym człowiekiem, no taki wiek, powiedzmy chyba 20 lat. Z tego co kojarzę, mieszka sam w Tokio. Od ponad roku chyba nie ma pracy. Nie w swoje dni zapycha piciem alkoholu, graniem w pokera, czy innych gry hazardowe z sąsiadami. W sumie dla, dla społeczeństwa nie jest wcale pożyteczny. Nie robi za bardzo. Nic pożytecznego może poza demulowaniem jakichś wypasionych samochodów na ulicach tego typu rzeczy. Tak? Więc, no, jest po prostu jakimś człowiekiem, który chyba żyje z jakichś pomocy socjalnych, bo nie wiem, jak można się utrzymywać przez rok bez pracy, żyjąc na własną rękę. No i... A, czyli, jest, no nie jest przykładowym głównym bohaterem. Nie, nie jest. jest A umie gotować? Jeżeli chodzi o zupki Instant i wody na herbatę, to umie. No to w tym momencie nie jest podane. bardzo oryginalny główny. Nie, buchatorem. no to jest hipsterem. Tak A żeby było, śmiesz że było śmieszniej, bo sprawdziłem na szybko, po prostu jak chciałem screeny na najbardziej op opiniotwórczym serwisie o anime w Polsce, czyli na Tanuki. Seria otrzymała. Bardzo mocne 5 na 10 od recenzenta i od redakcji, a od czytelników malem, seria ma średnią 8 na 10. Tak, to jest z malem, w którym właśnie. seria ma, na, na malu seria ma 8,37, prze, oceniana przez 29 tysięcy użytkowników. Więc pozdrawiamy i polecamy czytać wszystkie recenzje tak, na, recenzje na Tanuki, Tanuki i łykać je bez myślenia. Tak, jak najbardziej. Pamiętajcie, recenzje na Tanuki to są takie, że ile coś nie ma dychy albo nie ma zupełnego jeden, to nie bierzcie ich w ogóle pod uwagę no, no, za bardzo. Się bo... Nie, nie, no, ma nie. Dziesięć, się to skończym. wtedy możecie brać to pod uwagę, bo jednak coś ta seria musi sobie prezentować. Tak, jak bo ma jeden, prostu... to tak samo możecie z tego zrezygnować. Ale wielokrotnie bywało tak, że seria miała trzy lub cztery, a na miała wynik powyżej siedmiu. Albo... No, wiesz co, w drugą stronę to chyba nie działa. Tam chyba głównie hejtują. Ale spokojnie, nie, nie. Kaiji, dosta Kaiji dostał tą samą ocenę, którą dostało ki kill la kill, więc spokojnie. No, tak. więc jak właśnie, najbardziej na krok się. Właśnie Zupek mówił dzisiaj o Shamo, że to taka mroczna strona społeczeństwa. Że w zasadzie w zamiarze realistycznie jest to pokazane. Kaiji to jest w podobnych klimatach. Seria opowiada głównie o tym, jak, główny, jak nasz główny bohater opowiada. O, Próbuje spłacić swoje długi, ale od początku. Na początku. Pierwsze minuty odcinka, pierwszego odcinka, to pokazanie naszego głównego bohatera. Później do jego domu przychodzi pan w garniturze. Nie wygląda jak jakiś typowy świadek jechowy czy domokrążca. Nie chce rozmawiać z naszym bohaterem na zewnątrz. Więc sprawa wydaje się poważna. Chodzi mianowicie o to, że Kaiji pracując jeszcze gdzieś zagwarantował, że jego współpracownik kolega z pracy spłaci swój, swoją pożyczkę dług cokolwiek nie jest chyba do końca powiedziane albo ja nie pamiętam i z tego powodu właśnie przy... <śmiech> nasz główny bohater ma problemy. No bądźmy szczerzy, kto normalnie istuje się pod papierkiem, że gwarantuje, że ktoś inny spłaci pożyczkę. No chyba nikt, no ale... No główny... ale ktoś inny spłaci, ważne. Tak, ha, nasz nieważne. główny bohater to zrobił i zagwarantował właśnie swoją osobom, że jego kolega Puruhata, ha, czy jak, jak mu imię, nie jestem pewien, nie pamiętam, sprawdzam teraz na szybko na malu, mogę pomyśleć postacie, więc... Nieważne. Imiona mi się nie sugerujcie. Eee, z że właśnie ten Purochata spłaci, spłaci swoje długi. Okazuje się, że zniknął on, nie, nikt nie wie gdzie jest, a, a tym samym Kaiji musi zapłacić pieniądze za niego. Kolega oczywiście pożyczył pieniądze tylko na marny 20% miesięcznie chyba, czyli parę milionów jenów długu skumulowało się w ciągu tych 14 miesięcy. No i na no właśnie człowiek, który miał ściągnąć długi, czy poinformować Kajdziego o tym, że jest zadłużony, daje mu propozycję. Może wyruszyć w rejs z luksusowym statkiem i razem z nim w jego sytuacji, czyli jakimiś ludźmi z marginesu społecznego, którzy muszą spłacić swoje długi, grać w gry hazardowe, a mianowicie w kamień papier nożyce, kartami każdy dostaje zestaw kart i mają zagrać. To zasady są wyjaśniane ogólnie. Ale mają trzy, każdy dostaje trzy karty, karty kamień, papier i nożyca. Każdy <gry> dostaje bodajże 9 kart, po trzy kamieni, papier i nożyc. I mus, zasady z tego co pamiętam, to muszą wykorzystać wszystkie karty oraz zostawić sobie określoną ilość gwiazdek, które traci się po przegranej, a dostaje po wygranej od przeciwnika. Ale jak gwiazdki ci spadną do zera, to przegrałeś To... to masz problem. Aha, rozumiem. A, Rozumiem. Tak. Aha. No wiesz... Panowie, od których pożyczano pieniądze, nie byli bankiem czy kimś, tylko jakimiś mafiozami, więc... Nie masz no. co liczyć na taryfy lgowe i wracać do się o pomoc do państwa, bo oni mają swoje sposoby, żeby wyegzekwować długi. No, ogólnie seria jest o tyle ciekawa, że to jest głównie gra psychologiczna, gra polegająca na grach hazardowych. Ogólnie Czy jest tam więcej y, gry i logiki niż y, w No Game No Life? Właśnie to miałem też nawiązać do No Game no <śmiech> skoro pytasz, to tak. Jest więcej gry i logiki, postacie nie używają magii i tym podobnych rzeczy, tylko jakichś oszustw, które można dowieść postacie są ogólnie mocno w, ser mocno w ser Jak w można oszukiwać w grze karcianej, gdzie każdy ma po trzy karty nożyc, trzy karty papiera i trzy karty kamienia? Na możesz przykład, gdy grasz karty? w sali, gdzie jest powiedzmy 50 osób, gra się jeden na jednego, a pozostałe 40 osób może na przykład patrzeć. Możesz mówić się z kimś, żeby pokazywał ci jakimiś znakami z pleców swojego przeciwnika jakiej karty ma zamiaru użyć tak dalej. To jest tak, że trzymasz pali w ręce jakby dziewięć kart jakby w dowolnej grze karcianej, że masz je po prostu przed sobą i w te, i rzucacie je równocześnie, czy... Rzut, sama rozgrywka polegała... To jest ogólnie pierwszy akt tak W serii jest, są różne gry, ale jak już tak o to dopytuć, to rozgrywka wyglądała tak, że wybierał jedną kartę, odkładał ją na stół i od tego momentu już nie mógł jej zmienić. Przeciwnik zrobił to samo i później naraz odkrywali. Ale znaczy no, wiesz, ileś kart miałeś ograniczoną. Więc jeżeli by dostawać jednak, ktoś wiedział jaką masz kartę, to. Znaczy no, dało się liczyć. Dało się liczyć. Były opcje ogólnie. No głównie bohaterowie muszą jakoś kombinować z zasadami tej gry, żeby wyjść z tego cało. No i.. Ja też seria też polega na tym, że postaci są dobrze zrobione psychologicznie, nie? Nie, nie, nie wszystkim można ufać. Niektórzy, niektóre postacie na najpierw pomagają bohaterowi. Po no tak, tak. To jest właśnie seria nawet chyba z podobnych lat. A autor zajmuje się właśnie głównie tego ty typu seriami. Znaczy seria na podstawie mangi z tamtych lat, co taki seriu. Ach... Manga jest do, z roku 96, to, to tak. 10 lat później jednak wyszło, niż no, Kisei. Ale... Powiedzmy, powiedzmy. No. no Powiedzmy, że tak było, nie? to nie są sprawdzone informacje, tak? Tak, mówię mniej więcej, w każdym razie autor mangi ogólnie, on zajmuje się tego typu mangami, częstym motywem właśnie są jakieś mafie, hazard i tego typu. Jest autorem innych serii, podobnych jak Akagi, właśnie o Mahjongu. Właśnie widzę Akagi, bo tylko dwie serie jego, dwie ser... anime. Tak, dwie serii jego dostały anime. dwie sery jego anime, ale Akagi jest w miarę popularny. Tylko nie dziwię się, że Akagi nie ma drugiego sezonu anime w momencie, w którym manga ciągle wychodzi. I od momentu skończenia anime, przez kolejne, długie tyle, co zajęła seria anime, jest jedna partia w Majonga praktycznie. Jezu. Ej, tak. Ale nie, czekaj, byłoby to bardzo... Oryginalne, a To nie. jak w typowej serii sportowej. Tak, tak. właśnie niedawno, niedawno to zauważyłem. Ogólnie to jeszcze może wspomnę o Kaich, bo grafikę serię, o, seria ma graficznie nie jest jakimś cudeńkiem. Charakterystyczne dla niej są duże nosy w twarzach postaci. No, nie do końca typowe kształty głów. W sensie... Czy no powiedz mi, czy go, trudniej się oglądało tą serię jak. Chodzi o nosy, czy Deadman Wonderland? Deadman Wonderland, oglądowy dwa dziki, odpadłem, a KJ go obejrzałem dwa sezony. Ale chodzi mi o kreskę i wizualia, bo to akurat Deadman Wonderland jest moim wyznacznikiem serii, w której oglądałem i tak oglądałem je i cały czas miałem w głowie, coś jest nie tak. Coś mi tam nie pasuje, bo oni w tej serii mają normalne nosy i to jest najstraszniejsze w niej. Nie, te, te nosy są charakterystyczne. Ja się osobiście przyzwyczaiłem Polecałem w serii po znajomym, to odrzucały ich te nosy, więc to chyba kwestia gustu, ale ani co do c animacji jeszcze i grafiki, no w serii nie możemy się spodziewać jakichś fajerwerków, ja jak w momencie, kiedy jest jakiś graf karty. Gry z... Ej nie, moment, w grając w karty można zrobić fajerwerki, co tak, to tak, podniosło już w tym roku No Game no, no life tak. tak, ale właśnie mówię, to nie jest No Game No Live, tam nie ma magii, tam nie. I grając nie przywołuje bomb atomowych i różnych tego typu rzeczy, <laughs> to jest po prostu gra. Głównie opiera się na psychologii bohaterów, jakichś metaforach. E, Jezus, eee, metaforach. Nie, nie, Metamato... właśnie metafory. Szybko, Tak? Co takiego złego jest w tych nosach do DMW Bo nigdy nie widziałem tej serii, ale teraz przeglądam. Nie, wtedy po prostu te nosy wyglądają normalnie, to nie są takie szpiczaste i tak dalej, to w ruchu naprawdę robi ci duży taki dysonans z mózgu, bo w tej serii są całkiem inne nosy niż w innych seriach. Może tego nie widać na openingu i tak dalej, ale w trakcie serii to dużo za się strasznie oczy. Rozumiem, że to tak samo jak z oczami w Katana Nie no, bo to... Powiem tak, bo to jest tak, że tutaj dostajesz coś, jak to powinno wyglądać, no bo nosy wyglądają jak nosy, a nie jako trójkąty. A w Katona Gatari oczy nie wyglądają, znaczy w też oczy nie wyglądają normalnie, ale w Katona Gatari to mi jest istny odjazd. <cười> Mówisz. Jak Dobra, masz jak, jak jak to było? Nie, w... nie no, już nie pamiętam jak ta gra się nazywa, więc nie chcę teraz rzucić gafy, nieważne, kontynuuj. Się. Dobrze, będę kontynuował swoje jakże składniowe, poważnie w... składniowe wywody. Ale tak. No, nie ma co spodziewać się Fajwerków to nie jest też górnał no, Game life. to jest normalny świat, który je, jest, jest realistyczny. Szary. Jest szary, jest realistyczny, postacie też są realistyczne. No, może niektóre są w miarę dziwne, ale tacy ludzie mogli naprawdę istnieć. Czy mogą naprawdę istnieć, nie jest to jakaś fanta fantastyka i w ogóle. A więc graficznie jest usprawiedliwiony nie moim zdaniem dość fajerwerków, głównie seria opiera się na właśnie psychologii postaci, jakiejś bitwy umysłów i, nie... i tego typu rzeczach jak przechytrzyć swojego przeciwnika, jak go oszukać jak pokonać jego oszustwo, w jaki sposób on mnie oszukuje, na tym opiera się cała seria Czyli... muzycznie no. muzycznie seria jest no, podoba mi się muzyka w tej serii, niektóre są takie zapadły mi w pamięci, czasami lubię sobie ich posłuchać, no ale pasują też klimatycznie, ale nie jest to jakiś też mega poziom, jest napraw... ale naprawdę jest dobry moim zdaniem. A tak jakbyś miał powiedzieć, ta muzyka gatunkowo czy instrumentalnie coś do czegoś się zbliża, czy jest umcy umcy, czy gitara, czy pianino elektryczne, nie wiem, cokolwiek... Wiesz, co ciężko mi będzie powiedzieć, ale nie, nie jest żadnym co jest taka spokojna, bardziej. Jej pole, rola polega na żeby budować, budować napięcie tego typu rzeczy, więc. chyba swoją rolę to... spełnia. To w sumie no to i ja, charaktery charakterystyczne no, no. dla serii jest załazała. załazała bo w mandze, autor często używa tego w tle, tak. jako odgłosy, to jest zaniepokojenie bohatera. O, Hej, o, tak, tak, tak. O, tym, o tym też wspomnimy, bo tak. nadrobiłem z dwa odcinki, znaczy ciągle jestem z dwa kolejne w plecy, ale... Ja jestem nie na bieżąco. Kontynuujmy o tej serii. O na razie nie. O, fawaro o fawaro dobra, dobra, o później. W każdym razie później. to jest też charakterystyczne dla tej serii, a co do właśnie Kaiji'ego, to jeżeli ktoś obejrzy, to w niektórych seriach czasami jest porodiowany. zdarza się to nawet w miarę często, co chyba świadczysz poniżej bo ewentualnie nie, nawet nie sam Kajjutsu, a Kajjutsu, czy inny serie autora, bo parodie z tymi nosami czasami się zauważą. Mm. Ogólnie moim zdaniem seria naprawdę zasługuje na 8, czy nawet pierwszy sezon na 9, bo nie, spo, nie chcę spoilerować czemu, jak ktoś obejrzy całą, to zobaczy. A właśnie, to właśnie wróćmy, wróćmy do tego jeszcze, co do poprzedniego naszego podcastu. Może w sumie spodobała mi się idea tych ocen szkolnych, więc no. tak, spodobała mi się idea ocen szkolnych, więc może Tomku. Rozumiem, on... że takie pięć z plusem, tak? Pięć, pięć z plusem, to Nie no, już nie przesadzajcie, sześć się nie dostaje tak na to piątka. No to Pio mówię pi pięć pi z plusem. Piątka, może piątka z plusem, dokładnie. Pięć e... plus to jest dziewiątka uwi już. Plusem. Nie, uwi uwierz mi, że między piątką z plusem a szóstką to jest taka różnica, jak ja nie mogę. A, to, a to, to sorry. <głos> No, tak. dosyć proste jest dostać piątkę z plusem jeszcze, ale szóstkę to już nie była ziemia. No, no, ale za wiele serii nie dostał. No, za wiele serii nie. Jak najbardziej. Czyli rozumiem, Tomku, że w kwestii tej serii tyle. Tak. Tak, dobra. W takim razie jak najbardziej polecamy, jeśli Tomek dał tak wysoką cenę. Nie no, jeszcze Nie raz no, przypomnij ten tanu, tanu, anime Tanuki wie lepiej, Ta seria jest średnia. Przypomnij jeszcze raz tytuł. Kaiji Ultimate no. albo ewentualnie Jaką Burai Kaiji. To tytuł będzie w opisie na pewno, to, to warto, żeby się pojawiło. Więc w razie czego będziecie mieli na pewno od razu też odnośnik, do wywodu Tomka na temat tej serii, więc niechcie mogli sobie posłuchać i poczytać na malu od razu o tym. Będzie fajnie. Jak na malu to na pewno. No, na, na malu też. No, co, Na malu da radę poczytać. Na anime, na anime Tanuki. Tak, na, o, Dostaniecie dwie recenzje. Jedna będzie na malu, druga na anime Tanuki. Zobaczymy, z czym się bardziej zgadzacie. Obejrzyjcie, zdecydujcie. Kto lepiej ocenia? Polski fandom czy <grym> reszta świata? Czy najlepsze Tanuki? Dobrze, Zubek, twoja kolej. O, nie, przyszła moja kolej. Nie wkopiesz mnie. No właśnie, chciałem cię wkopać bardzo mocno, że nie dałeś się. Nie ma tak łatwo. No cóż, myślałem nad wzięciem czegoś starego, ponieważ potrzebowałem serii, której nie widział Lesiu, a z reguły to są serie sprzed 2008 roku. Ale nie za bardzo znalazłem czegoś, co by nikt nie znał, więc zadowoliłem się serią, która po prostu ma kreskę stylizowaną na starą. W związku z czym opowiem o Xion Sadze, DT. Tomku, słyszałeś może takiej serii? Ty zapewne słyszaleś. Tak, słyszałem i oglądałem polotników, nie przebrnąłem przez 3 dalej, ale podobała mi się. Nie przebrnąłeś, tak? Dobra, tak. to. Wszedłem się wtedy zagintować. A, dobra, no rozumiem, rozumiem, rozumiem jak najbardziej. Otóż Xenon Saga DT. To, pomimo. Jeśli ktoś z Was teraz wyszukuje screeny z tej serii, to nie, nie wyszła ona w latach 90. czy nawet 2000-2010. Ona wyszła w roku 2012, czyli dwa lata temu. Jest ona zrobiona przez studio Brainbase. A kto to studio, jest? Studio, które jest absolutnie randomowe, ale ma bardzo dużo dobrych serii, bo teraz, znaczy to już sprawdzałem, między innymi zrobiło to Natsumo Eugene Show*. Z tego co wiem, to jest ta wielce hajpowana obyczajówka o kocie, jak sam, jak stwierdziliśmy podczas ostatniej rozmowy, ale między innymi robili też co nieco z Durararą, *Bakano*, oczywiście. Przygotowałem kiedyś na jakąś stronę obrazek Zixion Saki, bo pamiętam te obrazki, jak teraz widzę grafikę Google'a, ale nie przypomnę sobie. Kontynuuj. Tak. Dobrze, no to mówię. No Durarara, Bakano, Space and Wood oczywiście e, też pomagali. Difrak. no trochę serii nawet z tych, tych ostatnich, choćby właśnie d czy Bokura Łamina Poiso, serie całkiem niezłe i trochę ich mają tak z pogranicza ósemki i powyżej. Więc... Ale ty nie po powiesz wiec. o takiej serii. Nie, ja powiem o serii, która ma score 741. No właśnie. Otóż, co nie zmienia faktu, że jest całkiem niezła. Otóż <coughs> Iksion Saga DT opowiada o typowym, typowym nastolatku, nie wiem, może typowym nerdzie, tak, który za bardzo silny jakoś szczególnie nie jest, siedzi sobie w domu, gra w RPG i strasznie poznajmy go w scenie, strasznie go denerwuje to, że on nie może pokonać jakiegoś bossa, bo jego specjalny atak ładuje się zbyt długo i ten boss go wtedy zabija i to jest strasznie smutne. No i on się denerwuje i kręci na krześle i w tym momencie błyska światło. No i nasz główny bohater Kon zostaje wyrzucony w przestrzeń. Potrzebamy przeniesienia akcji. Ucie jest pokazane jakieś pseudo-czołgi, z których wychodzą żołnierze. W ogóle ci żołnierze ścigają jakiś wóz zaprzęgnięty. Dziwne stworzenia. Um, Pseudo-ptako-jaszczurko-coś. Tak, z tego, z tego wozu wypada wielki, napakowany typ, który w ogóle mieczem kasuje prawie wszystkich. Pojawia się jakiś bos specjalnego oddziału, mający ich złapać, tam jeszcze jest kobieta, dziecko, dziecko to księżniczka, facet pokonuje tego gościa, w ogóle idzie złapać tą księżniczkę, no i wtedy główny bohater na krześle spada na niego. I w ten sposób ratuje życie księżniczce i pomaga im uciec, całkowicie nieświadomy, ponieważ został przeniesiony do świata fantasy. I po tej akcji już widać, że seria jest no, komedią, a nawet bym powiedział, że parodią. Parodiuje bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o fantastyka, jeśli chodzi o szczególnie e, gry, choćby i tutaj taki fragment. E, ma, e, główny bohater ma zawalczyć e, z głównym antagonistą. Podczas walki e, główny bohater w nowych butach, bo poprzednie e, stracił. W nowych butach ze skóry e, bodajże jakiegoś jaszczura, czy smoka, czy coś w tym stylu. W każdym razie jakieś twarde, super, nie wiadomo co. E, przeciwnik jego e, wybiera swój magiczny miecz zaczyna ładować swój power skill mówiąc przy tym, że go pokona, że teraz zakosztuje prawdziwej mocy jego miecza, że teraz go zniszczy, że ten skill jest taki potężny i tak dalej. A główny bohater w trakcie ładowania całej tej mocy podszedł do niego sprzedał mu kopa w krocze i ludzie Można. Można. E jeśli chodzi o sam zarys fabularny to jest przygodówka, jak najbardziej. Mamy drogę, muszą się dostać do innego królestwa. Po drodze, wiadomo, ściga ich team ID, jest ważne. Który ma za zadanie złapać księżniczkę. Oczywiście mamy pokazane zarówno trochę ze strony głównego bohatera, jak i trochę ze strony antagonistów, bo oni też nie są jacyś specjalnie źli. Wręcz przeciwnie, są bardzo fajnymi, pozytywnymi postaciami fabuła jest raczej epizodyczna ostatnio bardzo często mówię o seriach, które mają epizodyczną fabułę no ale cóż jest cały ten motyw ucieczki, później gdzieś w połowie serii on się lekko kończy zaczyna się jeszcze bardziej przychodzenia te epizody generalnie raczej nie mamy wątków fabularnych poza głównym, które trwają więcej niż kilka odcinków one zawsze się zamykają Zawsze kończy, kończy się to jakąś walką, czemu by nie. Jeśli chodzi o postacie, no to wiadomo, mamy głównego bohatera. Główny bohater jest, jak wspominałem, typowym nerdem. On zna różne gry, mangi, anim i tym podobne. No Został zmuszony do biegania z mieczem i walczenia, bo został uznany za wielkiego wojownika, o czym szybko się przekonują, że tak naprawdę nie jest. Jednakowoż jak najbardziej podróżuje, podróżuje razem z księżniczką oraz z Mariandelem i Sanglainem, czyli dwo, dwójką pomocników księżniczki, gdzie Marian po prostu może powiem, zajmuje się bronią palną, ponieważ jest to świat fantazy, ale no cóż, jakbym miał najbardziej zbliżenie podać pod względem technologicznym, to powiedziałbym, że coś w stylu łakamy. A e, sam Sangline jest generałem, walczy wielkim mieczem, ma posturę pudziana i w ogóle jest... Zubaj, czy ty to wszystko opowiadasz o komedii? Tak, bo to jest ważne. A! tak I postacie są fajne. One są stereotypowe, ale przez to są właśnie fajne. Wiadomo, księżniczka jest... E, no może nawet nie że Cundere, tylko po prostu jest wiadomo jako ktoś wysoko wychowany, pokazuje pogardę w ogóle głównemu bohaterowi jak tylko może. Sam generał, jak wiadomo, jest wielkim, normalnie prawie że starszym bratem dla głównego bohatera. On pokazuje wszystko i wierzy w niego i tak dalej. A Marian jest tranwestyny. No, logicznie jest głównych haków gag Tak, to jest tak, tak a propos. No, i yy, wiadomo, podróżują sobie przez ten świat, teraz yy, mówię: same spotkania, właśnie z antagonistami, o których też jest wiele odcinków. Antagoniści to jest zupełnie inna bajka. Wiadomo, wszyscy ładnie, pięknie w mundurach. Armia, i te sprawy, a tak naprawdę, to część z nich to są po prostu idioci. No, powiedzmy sobie szczerze nie potrafiący kojarzyć faktów co też jest pewnym ciekawym smaczkiem oraz y, samo, sam główny antagonista który po stracie obu jąder bardzo rozpacza że no, na tematy różne jak najbardziej seria godna polecenia jeśli ktoś lubi taki dosyć czasami trywialny, ale głównie humor parodiujący y, taką stricte fantastykę no i jako ciekawostkę mogę dodać, że samo anime zaczęło wychodzić mniej więcej równo z mangą. Manga nazywa się Iksion Saga Edie i opowiada zupełnie tą samą historię, tylko że z punktu widzenia antagonisty. Co? Ale tego, ale tego bez jąder? Czy tak, tego tak? bez jąder, dokładnie. A, no tak, to jest najważniejsze z jądrami. na początku... początku mangi je miał? Na początku je miał, oczywiście, tylko je stracił podczas ładowania super skilla. a poza tym właśnie w serii mówię, roboty, miecze, strzelaniny, wszystko. I cóż tu więcej powiedzieć, pod względem kreski, to mówię, ona jest stylizowana raczej na taką star starszą kreskę, może takie końcówka lat 90 wiadomo, że jest wszystko wygładzone w miarę ładniej i tak dalej, no ale widać, że sam styl raczej nie jest stylem, którego, używamy, którego używają dzisiaj. Um, kolorystycznie tak troszeczkę mi nie pasowało, znaczy te kolory wydawały mi się z lekka wyblakłe, ale już no, u samych bohaterów, już tła były nawet spoko. Jeśli chodzi o samą muzykę, to opening dosyć średni, ale ending już nawet mi się podobał bardziej. Eee, z czego ending już jest e, tak jakby mógłby być openingiem do x Sagi Indie. Jak więc seria, jeśli ktoś jeśli komuś się spodoba, może pierwszych kilka odcinków, polubi taki styl humoru, polubi tą całą parodię. Jeżeli ktoś szuka w przeciętnej komedii, to Zubek wam właśnie znalazł zajęcie na weekend. Tak, znaczy przeciętnej komedii. Nie, no ja się wczułem w tą serię. Ona, ja wiem, że ona nie zasługuje może na jakieś wysokie noty, no bo trudno, żeby zasługiwała. Jednak na pewno jest czymś, co się fajnie ogląda. Więc sądzę, że takie... To jest, o, jeśli już jesteśmy przy ocenach szkolnych, to to powiedzmy też będzie jakieś takie trzy plusy. plusem, bo tak? się starali. Trzy plusem, bo się starali. To jest ta praca, która jest może w ten sposób. To jest praca, która ma całą masę błędów stylistycznych, gramatycznych, ogólnie jest nie na ale temat. Ale pomysł był. A, znaczy tak, ogólnie jest nie na temat, ale ma, ale jakby to wszystko pominąć, to ma bardzo dobry pomysł, fajnie się ją czyta i ma spoko argumentację i uzasadnienie. Więc jeśli pominiecie tą całą otoczkę, która jest zła, to seria jak najbardziej. To nie wiem, czy dało się dłużej mówić o Iksion Sadze? Pewnie się nie dało. Pewnie to był najdłuższy wybór na temat tej serii w kiedykolwiek. Tak, no wiesz, ja lubię się czasem rozwodzić i powtarzać, więc jak, jak najbardziej, jak najbardziej. To może nie być jeden dobrać. z nielicznych wywodów o tej serii. Tak, jeden z no, nielicznych. Nie, nie, przepraszam bardzo. Ta seria może nie była super popularna, ale trochę, na pewno trochę bardziej niż serie, których teraz nie wymienię, bo nie były popularne, więc ich nie pamiętam. <śmiech> Masz mocny argument. Tak, to, to, <śmiech> to, to jest mocny argument. Trudno na podważyć ten argument. Dokładnie. Trudno go podważyć. I teraz w końcu nadeszła ta chwila. Mam nadzieję, że Lesie się przygotowałeś. Na pewno. Tak, miałeś dużo czasu. Kupiłem ci trochę czasu. To nie jest tak, że ja o tej serii tak się rozbudziłem. Po prostu wybrał serię, ja. o której ja. wiedział, że jest w coś powiedzieć i kontynuował, że mógł coś powiedzieć. Tak, mówić. tak, tak. Po prostu to, to Xią Sagę wybrałem mniej więcej minutę przed tym, jak zacząłem o tym mówić. Tak w momencie, jak Lesia stwierdził, że no cóż... Nie robię. Nie jednej serii. Tak. W związku z czym zdecydowałem się kupić mu jak najwięcej czasu, bo wiem, że nie był przygotowany. I teraz mam nadzieję, że już skończyłeś, bo nie mogę dłużej ciągnąć tego wyboru. Wiecie, o tym, że, że to jest trudny moment, bo w tym momencie ja w tym podcaście wyjdę na największego znawcę i krytyka, bo obie serie, które wybrałem, to są takie, których nikt nie ogląda do zabawy, <śmiech> ale każdy krytyk anime powie, że one są wybitne. Dobrze, to w takim razie. Tak, to tak, jest tak, problem. Tak. Powiedzcie, czy wolicie czy serię pierw z roku 2008 czy 20, 2010? Ja oczywiście, że z 2008. starsza serie jak najbardziej. Więc jako, że jestem specjalistą od starych serii, jak wszyscy wiedzą. No, tak. Po prostu no, oglądam jest czystą przyjemnością, a 480p to jest coś, co uwielbiam na swoim 400-calowym telewizorze. Nie ma lepszej rzeczy na tym świecie. No ale cóż, przejdźmy do, do rzeczy. Pierwszą serią, która na mnie tak to spadła, czyli ta lepsza, z tych, które omawiam, bo dałem mi jej ocenę 10 na 10, a jak chodzi o moje oceny, to taką mogą się poszczycić cztery serie, czyli Full Metal Alchemist, Katana Gatari i Psycho Pass. Tą czwórkę uzupełnia... Aria de origination, ale jako, że Aria to nie tylko origination, to muszę powiedzieć o całej serii. Czyli Aria de animation, Aria de natural i Aria de Ova Arietta. Nie. Hurra, wszyscy się cieszą. Ale czym jest Aria i dlaczego wszyscy po prostu, którzy mówią o tej serii, mówią o niej tylko w samych superlatywach? Nie ma ani. Bo, Bo zaczynając od tego, że nikt nie oglądał, tak na że Arya jest tak hipsterską serią, że praktycznie nikt nie, nie oglądał, to jeżeli y, ktokolwiek ją oglądał, to nie może powiedzieć do niej złego słowa. Przynajmniej na pełni ostatnim sezonie, który no, jest na 40 miejscu na malu, a każda ocena to jest 10. W tym chyba, no, jak chodzi o takie osobowości, powiedzmy na tym serwisie, no to dziesiątkę tej serii dał użytkownik, który nazywa się Archeon, którego ludzie mogą kojarzyć, bo jego recenzje po prostu są wszędzie. To jest taki koleś, który... No jeżeli widzicie jakąś recenzje na Malu, to prawdopodobnie on ją napisał i jest najwyżej komentowana. No to on obejrzał w sumie serii... Nie mam teraz tej listy, ale powiedzmy, że tam koło tego tysiąca. No i dwie dostały dziesiątkę. Jedną z nich jest Aria, a drugą jest Mushishi. Hmm... Ciekawe. Dobra, no, więc czym jest Aria? Aria to jest seria w 110% z gatunku Okruchy Życia. Nie ma tam absolutnie żadnego gatunku, no chyba, że patrząc przez miejsce akcji, weźmiemy, że jest to jeszcze sci-fi, ale to tylko patrząc przez miejsce akcji, nie ma żadnych innych cech tego gatunku. Akcja rozgrywa się 150 lat po terraformowaniu Marsa, czyli zmienianiu go. A wiemy, kto możliwości... go z terraformował. Tak. Teraz się dowiadujemy. Tak, teraz się dowiadujemy, jakie było story tej serii. Terraformers. to dokładnie. Tak, tak. A planeta jest w tym momencie pokryta w 90% przez wodę, a nazywa się Aqua. Siak nazywała się też manga, która jest prekursorem do Ari. To jest, to jest cykl, ogółem manga autorki, która się nazywa, już tutaj mam, Kazuę Amano. Żeby było śmieszniej, to jest pani, która ma obecnie 40 lat. Myślałem, że jest o wiele starsza, no bo 10 lat temu stworzyła tak naprawdę jedną z najbardziej dorosłych manga, przynajmniej najlepszą w swoim gatunku i prawdopodobnie już niedoścignioną. Więc Aqua, no to jako, że jest to już planeta poza Ziemią, bo trzeba ją jakoś zagospodarować. Więc ludzie sobie wymyślili, no to sobie po co aby coś nowego wymyślać? Przenieśli po prostu Wszystkie architektoniczne cuda z Wenecji i nazwali miasto jak Neo-Wenecją. Przecież to oczywiste. No... Nie, że no w sumie to też jest oczywiste, no bo praktycznie cała planeta to woda, no to Wenecja. Jakoś to ze sobą współgra. A jak można się poruszać po mieście, które jest praktycznie całe zalane wodą? No, zagadka. Gondolą? gondolom, ewentualnie latającym motorem, ale jaki turysta chciałby się przelecieć latającym motorem, jak może przepłynąć gondolą? To chyba oczywiste. Tak, no. I w tym miejscu poznajemy naszą główną bohaterkę, ale, który, która nazywa się Akari Mizunashi. Jest początkującą właśnie taką gondolierką, która jest na początku serii chyba parą, bo to jest podział na, powiedzmy, jakby trzy części tajemniczenia, powiedzmy, gondolierek. Jest ta pierwsza, jeżeli się dopiero zaczyna, jest się wtedy parą. Ma się dwie rękawiczki jeżeli masz takie dwie rękawiczki, nie możesz po prostu wozić nikogo Jedyne, co możesz robić, to trenować po prostu pływanie gondolą, no bo zaczynasz, więc ludzi, no, siłą rzeczy nie oprowadzasz po mieście. Jeżeli jesteś singlem, czyli zdejmuje twoja mistrzyni ci jedną rękawiczkę, Wtedy możesz być, wtedy już możesz oprowadzać, ewentualnie pływać z ludźmi po mieście wraz z nią. Czyli jesteś pod opieką swojej mentorki, ale może ludzie mogą do was wsiąść i może ich oprowadzić po mieście. Ostatnie to jest prima, czyli jeżeli już się nie ma żadnych rękawiczek, wtedy no jest po prostu etatową gondolierką i możesz wszystkich wozić. Żebyło było śmiesznie, w całej serii poznajemy tylko trzy primy, więc to jest dość no, elitarne stanowisko każda taka gondolierka musi dołączyć do jakby teraz, że można użyć różnych słów, ale powiedzmy takiej frakcji. Bo są biura gondolierskie w całym mieście. No i tytułowy Aria. Do tytułowej Ari dołącza właśnie nasza główna bohaterka. są jeszcze inne, ale teraz już ich słowy nie przypomnę. Cała seria, a przynajmniej pierwszy sezon, to są po prostu takie luźne przygody, że na przykład ktoś tam przylatuje na planetę i ona oprowadza ich po tym mieście. Jakieś tam przygody związane z tym, że były jakieś miasto ludzi pod wodą. No, takie ty typowa obyczajówka okruchy życia. W międzyczasie, w pierwszym sonie poznajemy jeszcze tam jej dwie koleżanki, czyli Ajkę, a druga to się nazywała... Nie powiem jak się nazywa, Na pewno miała Karol na nazwisko. Bo to części mu Imia, padało znak. A właśnie, to jest kolejna ważna rzecz. Wszystkie postacie w serii, ich imiona zaczynają się na A. Akari, Aika i właśnie. Nie mam pojęcia tej trzeciej, nieważne, ale Karol miał nazwisko. Potem była druga seria, która nazywała się Natural. Czym się różniło od Ariad Animation? Tym, że skupiała się przede wszystkim na świecie. Jeżeli, znaczy to jeszcze, musimy wziąć pod uwagę mangę. Bo w mandze wyglądało to tak, że bohaterki były napisane tak, że po prostu poznawaliśmy je przez parę chapterów. Jeżeli pojawia się nowa postać, no to mieliśmy naprawdę tam, powiedzmy, trzy rozdziały, które opisywały tą postać i fory psychologiczne, wygląd, do jakiej organizacji należała, dlaczego do niej należała, jakie ma podejście do tego. To wszystko było opisywane. Akurat w anime jest to trochę ucięte, ponieważ też jest bardzo dużo czasu na tą ekspozycję poświęconego, no, ale no nie tak bardzo jak w mandze. Dlatego powiedzmy, że jest taki, istnieje taki podział, że Aria de Animation opowiada historię postaci przede wszystkim, Aria de Natural opowiada przede wszystkim historię akły i wszystkich, jakby jej, mieszkańców pobocznych. Owa, no to owa jest po prostu ową, ona istnieje, jej nawet nie liczmy do kanonu jest Origination. Ona jest po prostu podsumowaniem historii. Mamy przedstawiony świat, mamy przedstawione postacie i w nim odbywa się tak naprawdę finał tej historii. Dlatego ta, ta, ta seria zbiera najwyższe oceny, no bo ma za sobą już opisy, te, te wszelkie opisy, które no naprawdę jestem fanem serii, ale mogłyby kogoś znudzić. Na przykład mnie. No mogły. No mówię, to są poprzednie wszystkim okroje życia. Coś takiego trzeba lubić. A dlaczego mnie to jeszcze wzięło, to do tego dalej przejdziemy. Kluczowym, co usłyszycie, na pewno słysząc o tej serii, jest Ara Ara, czyli z wolnego tłumaczenia mai mai, które mówi mentorka Ari, Alice, Alicia Florence. o, mam teraz malo otwartego, więc mogę się tym posiłkować. I ona zdecydowanie jest jakby trzonem serii, bo jak dla mnie jest najlepszą postacią, jak została wymyślona na jej potrzeby, jest na, najlepszą w ogóle gondolierką, jaką powstała, i jak wszystkich, po prostu, ale wyobraź sobie, jak, jak to głupio brzmi, jest najlepszą gondolierką, najlepiej oprowadza turystów po mieście, wyobraźcie sobie Kuntur. po prostu ewenement tego. A, jest najlepiej, no, wiesz, a może zbiera najwięcej napiwków, ale tego nie jest pokazane w serii. Nie, tak? no, to jest, powiedza, to jest powiedziane, nie, nie, to masz pokazane, bo jak ludzie na przykład są oprowadzani i one są w tej swojej, w tej siedzibie jakby firmy, to potem masz przekazane, że jej wysyłają w ogóle kwiaty tam pod, pod um, jakieś słodycze i tak dalej. Nie za pieniądze, powiedziałem, w proz, ale tam ludzie cały czas jej coś przesyłają. No, no, to jest najmłodsza. No tak, jest po prostu... Bo to jest też młoda dziewczyna, która no tam została w wieku niższym niż Akarii, tą primą. Więc no, to jest też... Prima, no, pozostałe dwie, które... Po... No bo każdy z bohaterek, które się pojawiają w serii, ma też swoją mentorkę. To nie jest tak, że one Że jest tylko aria wyje czy jest tylko Akari i Alicja. Jest tak, pozostałe są tak samo dobrze, mają tak samo dobry development postaci. Eee, a co do samej Alicji, no to nie chcę już tutaj spoilerować, ale no mówię, główna fabuła tej serii opiera się dookoła niej i, i tego, że Akari awansuje w tej hierarchii. No Nie wiem, czy nie, nie da się po prostu opowiadać więcej o tej historii, no bo to są... No, nie, jak można powiedzieć historię epizotyczną? No nie da się, bo musiałbyś spoilerować te epizody, jeśli mam rzeczy, tak? mam nadzieję, że nikt Cię za to nie zabije, jeśli coś zaspojerowałeś. Nie no, wątpię, żeby ktoś kiedyś obejrzał tę serię, ale... Ja ciągle no, nie mam no. zamiar spokojnie, kiedy się Dobra. obejrzę. Ja Dobra, tak samo, może. Przejdźmy technicznie. Seria, no, pamięta rok 2005, Origination wyszło w 2008. No, seria nie wyszła nigdy na Blu-ray'u, więc nie dostaniecie jej w lepszej jakości niż Zabójczym 480p, ale przynajmniej Origination... Ma upscale i można oglądać je na ekranach panoramicznych, bo na przykład Arie de Animation musicie oglądać w kwadracie z czarnymi pasami po bokach, czyli 4x3. To jest dość problematyczne. No a seria jak wygląda? Seria wygląda tak, jak wyglądały hentaje w 2005 roku. Czyli wszyscy wiemy, jak, przyznajcie. Wszyscy tak. wiedzą, mają po prostu, jak chodzi o kolory włosów, no to główna baterka ma różowe włosy, i koleżanka ma niebieskie włosy, a trzecia ma zielone włosy. Mają wielkie oczy i barwa koloru, i paleta barw nie jest w żaden sposób wyszukana. Nie wiem, czego to wyszukiwać. Ale to jeżeli chodzi o postacie, bo jak chodzi o tła, czyli sam projekt miasta, jest fenomenalny, no bo mam ma przeniesione po prostu wszystkie budowle z Wenecji, do anime i każde jest opisywana, jego bogini niej przepływają. Cały, cały czas ten świat żyje, tak? Tak samo i ścieżka dźwiękowa. Ścieżka dźwiękowa to jest absolutne 10 na 10. Muzyka łapie za serce, cokolwiek się nie wydarzy. Jest to jeden z najlepszych soundtracków, jakie powstały. Jeżeli ktoś chce jakąś muzykę kojącą, no bo ta seria jest przede wszystkim kojąca, spokojna, taka do wychillowania się, to nie znajdzie lepiej. O, wpisuję sobie aria, ost, YouTube i odpływa. Świetne, chóry. Ja tutaj się nie mogę do niczego przyczepić. A dlaczego Origination ode mnie dostało taką, do taką dobrą ocenę? Bo na zakończenie serii e, po prostu się wzruszyłem na najzwyczajniejszym świecie. To nie jest na tej zasadzie jak było to w Angel Beats, gdzie zostaje po prostu jakby obuchem w twarz i to jest tak, to musi być smutne. No bo tak wiele serii potrafi zagrać. Jak dla mnie to, to nie jest sztuką, jeżeli. Zabi zabijesz główną postać i ktoś będzie smutny, no bo to nie jest sztuka, tak? Akame. To jest tak samo <grym> jak było w Akamę. Nie no, w Akame dostajesz jako, to jest taki szoker, tak? Mm. No. To jest szoker, że zabiję główną postać, ale to nie jest smutne na zasadzie, bo ta śmierć nie jest smutna. No nie. jest po prostu taki szok, że, że ta postać odchodzi, ale no o to mi właśnie chodzi. Tu nikt nie umiera w awarii. po prostu seria potrafi wzruszyć widza z samą swoją konstrukcją i dla mnie to jest niesamowite mówię, na anime to dwa razy się wzruszyłem, raz jak dostałem po prostu w twarz obuchem w Angel Beats, ale to uważam, że to po prostu było przegięcie, bo to to nie było przemyślane i tak dalej, to był obuch. No i drugi jest Aria, na który naprawdę przed ostatnie odcinki ostatniego sezonu to jest tak takie filsy i jazda bez trzymanki, że cud miód i malina. Z patrzę w ogóle, co robi co zrobiło też to studio, które jest odpowiedzialne za Arię i. Czy szukasz chęci z 2005 roku? Nie, nie, nie, to nie tak, oczywiście. Nie, patrzę na to studio, ale widzę, że oni zrobili Arię i głównie Arię. Zrobili też parę serii, które kojarzę, bo też sprawdzałem, ale nic jakiegoś wybitnego. Nie wiem, ja z reszty tych serii to jeden tytuł gdzieś kiedyś słyszałem, a resztę nie znam. No, w tak samo z autorką Ari, nie, no, nie wydała. Nic, co nawet miałby wpis na Wikipedii. Hmm. Tylko Aqua Arya. No cóż, to znaczy. No cóż. Wybiła się, tak? Zrobiła jedną dobrą rzecz. I chwała jej za to. O no, jeżeli jeżeli ktoś ktoś chce... też wydał chyba tylko One albo ja o czymś nie wiem. No dobra, ale to jest 17 lat, Arya wchodziła chyba 5. No nie pyta. przepraszam U. bardzo, One Piece ma wychodzić kolejne chyba z 10 co najmniej. wychodzi Dobra, jeżeli ktoś tak. szuka serii z gatunku okruchy życia, to jest najlepsza, jak kiedykolwiek powstała i prawdopodobnie powstanie. A jeżeli ktoś szuka serii, w której są wybuchy, akcja i cokolwiek innego, no to zły adres. No, to to tyle. A właśnie, a propos tego One Piece'a, jak już tak zażyciliśmy, ile on lat nie wychodzi. Co czujecie, jak oglądacie najlepiej na bieżąco jakąś serię, która ma, nie wiem, 20, 40, 60 odcinków, albo jeszcze gorzej, oglądacie ją na raz i ona się kończy, tak definitywnie. I wiecie, że nic więcej z nią nie będzie, no bo to jest taki, no taki lekki dół zawsze, jeśli historia jest zamknięta. Ale ile odcinków ma mieć seria? No na przykład, jak ma, nie wiem, 40, 60... No 60 w no naprawdę. <głos> ale nie no, właśnie to też zależy od zakończenia serii, na no, przykład ale taki Brotherhood. No to ja w Brother Hood nie czułem żadnej pustki, no bo, bo tu zostałem kompletną historię z kompletnym zakończeniem. No, no wiesz, o co I wiedziałem, chodzi, że to autor taka... to z góry przemyślał i nie miałem tej wózki, że szukałem czegoś innego, no, ale nie, nie, nie, bardzo no. wiele dobrych serii, które po prostu nie mają pełnego zakończenia, które nie jest full feel. tak samo jak na przykład patrzę po swoich skorach od góry Katana Gatari to nie było zakończenie, ja które mnie satysfakcjonowało. To było Psycho. specjalne, zrobione zakończenie, żeby stronować widza. Tak, było zakończenie, no ale, no ale tak lecąc po kolei. Pierwszy sezon psychopasa miał zakończenie, które w 100% mnie satysfakcjonowało, mimo że było otwarte, ale mnie satysfakcjonowało jako widza. Jakby nie wyszedł drugi sezon, byłoby lepiej. drugi sezon? Właśnie, jakby nie wyszedł no. ten drugi sezon, to było naprawdę fajnie i teraz jeżeli wychodzi kinówka, też jest fajnie. Ale no mówię, zakończenie mogło zostać. Tak samo jest Shinseka Kaiori. To jest też zamknięta historia, w której nie potrzebuje nic więcej. No tak. A jeżeli dostaję serię, która ma takie otwarte zakończenie, ewentualnie niewyjaśnione, jak na przykład Angel Beats, czuję, czuję niedosyt. No tak, ale nie, nie, nie chodzi mi o to, że wiesz, czy niedosyt, czy tam satysfakcja, czy nie, no ale wiesz, nawet sam ten czas, że na przykład oglądałeś co tydzień ten odcinek, że się wczułeś w tą serię, albo obejrzałeś nie wiem ją na raz, ale wiesz, że się wczułeś w tą serię, że ci się tak podobała i tak dalej, się skończyła. I właśnie to, to zakończenie cię satysfakcjonuje, tak jest zamknięte, no ale wiesz, że już nic więcej z tego nie będzie I to, Nie, to ja akurat nie mam nie? Z tym. Ja wtedy rozumiem, że po prostu ta, wiesz, to, tak że jak to, jest, to jest. Tak jak skończysz dobrą książkę. Jak nawet jest po prostu zamknięta całość, ja nie uważam, że coś straciłem. Tak samo jak było na przykład przez chwilę tam na przykład jak co tydzień oglądaliśmy przez te 24 odcinki i wyczekiwaliśmy nowych odcinków Killala kila Kill, Kill. tak się skończyło. To była to taka pustka, że co tydzień go nie oglądaliśmy, ale to, to taka. Przez jeden znaczy... tydzień, a potem wyszła kolejna dobra seria, jak to było tam No Game No Life, które spokojnie ukoiło moje nerwy. Aha, no to tak, no, ale nie wiem, ja najbardziej pamiętam, jak oglądałem Blicza, bo Z Blitzem byłem na bieżąco przez 7 lat. I ten moment, w którym, wiesz, dotyka cię taka świadomość, że czegoś ci brakuje, i przez ostatnie 7 lat co tydzień oglądałeś odcinek. Nie Albo, jest... no, wiesz, robiąc przerwy czasami, wiadomo, z... czasem była przerwa taka, że na miesiąc, ale zawsze, wiesz, wracałeś i było te cztery odcinki i mogłeś to obejrzeć. Super, to, o czym my rozmawiamy, to I powinniśmy tak... teraz wziąć tak to White Fox z zapieprzonych geniuszy, bo jakby robili cały czas <śmiech> jaka mega kill według mangi, to byłoby nam szkoda, że ta seria się skończyła, teraz się będziemy cieszyć, że <śmiech> tak, ten pacjent tak, został tak. zabity. Ale wracając do kwotematu, chodziło piętę, że... Jak się zastanawiam, no bo mi po prostu no, szkoda było, że ten Bleach się skończył i tak się zastanawiam, bo... No ja, ja też oglądałem propos... Bleach na bieżąco, no. tak się wtrącę, ale ja sobie poradziłem z tym tak, że w Bleach w sumie chodzi ciągle manga, więc... No tak, no to manga. wiadomo, czytam, ale no szkoda mi było, że to się skończyło, szczególnie mi szkoda było, jak się Ark skończył, no ale nieważne, chodzi mi bardziej o to, że jak załóżmy w tym 2030 roku skończy się w końcu One Piece... To będą masowe, masowe samobójstwa. No to właśnie też takie Daj spokój. Jedna rzecz, że coś oglądasz, że ci się podobało, że coś oglądasz na raz. Ale wyobraź sobie, że oglądasz jakąś serię tydzień w tydzień przez 30 lat. I ona się nagle kończy. I. Ej, i. Wyjdź z tej rutyny. Nawet wyjdź z tej rutyny, że przez 30 lat ogląda, miałeś swój jeden, nie wiem, taką przysłowiową, środę, miałeś swój jeden wieczór, kiedy. O, w godzinie 21 na przykład siadałeś i sobie oglądałeś odcinek mody One Piece na sukces. I co teraz, co teraz zrobisz? No, takie, wiesz, takie. Tak, ni, te, tego wiesz, nie poczujesz, ale tak powiem cię wiesz, jest ta środa wieczór, i tak sobie myślisz, kurczę, czegoś mi brakuje. I wiesz, i ten One Piece cię to tak dotyka. No i tak, tak się zastanawiam, co ci ludzie zrobią, jak się skończy ta seria. No. Masowy, znaczy, to Wszystko zależy od tego, jak się. Będą się modlili nad tym, żeby ktoś się zrobił, zaczął robić kontynuację. Jeżeli nie będzie zakończonego. E, o, wiem, to będzie spinów o dzieciach lafiego. Wcale nie ma sensu. Nie, żadnych wszystko żadnych. okaże się, że wszystko to był sam. Tak. Tak. i e, to już... Nie, wykaże się, że za wszystkim stał koleś od ramenu. Masoni. Tak, Masoni <laughs> i w ogóle. Teraz kolejnym w kolejce jest Tomek, ale zanim Tomku opowiesz o swojej serii, to przypominam, że w tym wyciętym fragmencie naszego podcastu zaczęła się powiadać kawał i chciałbym, żebyś go dokończył. Znaczy opowiedz go w ogóle. Nie, niech chcesz... dobrze. A, dobrze. dobrze. <śmiech> no. już, już powiedziałem, że już zacząłem go opowiadać, więc opowiem. To jest żarcik zagadka. O, zasłyszany od kolegi którego w powie, ma czy żarty jako wiadomość dnia? O, robi się ciekawe. Żar żarcik naprawdę jest wybitny, nie każdemu przypadnie do gustu, ale jak nazywa się pozytywne uzależnienie? Czy wiecie? Mm, znaczy, nie wiemy to. Nie, nie, wiemy to. Nie, więc wiecie. to jest uzależnienie. Tak, tak. To jest ten żart. <grym> to, proszę. Aha... Widzicie, rozumiecie. Nie, tak, jako tak. negatywne, tak. A tak, Aha. jako pozytywne. Dobra. Naprawdę chcieliście ten usłyszeć. Oczywiście. obwincie zupka i ten fragment. Nie, już, już za dużo wyciętych fragmentów by było. Nie, mi się tak. nie będzie chciało tego podcastu ciąć, jako tylko raz zatnę wtedy, co mnie No dobra, A. to widzisz, to Tomku twój nawet zostaje. To jest tak. piękny, na pewno... Ktoś go na pewno zrozumie. Tak. Zawsze znaczy ja zrozumiałem po chwili, ale jak ktoś słucha, to dotrze to do niego. <głos> tak, dotrze to do niego kiedyś. Powtórzymy gdzieś za jakieś 20 minut rozwiązanie tej zagadki, żeby eee, na pewno to... O, to może być pytanie konkursowe na następnym tak. podcaście. Ja, ja, tak, jakie jest pozytywny uzależnienie. Ach, to będzie za 10 podcastów pytanie, jak już wszyscy zapomnę. <głos> tak. Eee, nie wtedy, zapomnę. A wtedy, a, wtedy, a wtedy This is Shiro będzie wiedział. Ja będę, ja będę mangi rozdawał, bo ludzie chcą mangi, a mangi są tanie. Będziemy je rozdawać, ale to Ej, kiedy wieś? Weźmy, kupmy na Allegro taką jakąś paczkę, mang. Nie wiem, sklepmy się, kupmy za na przykład stówę taką paczkę, żeby było 20 różnych mang. Ale na razie jest za mało fanów i Dizzy wszystkie zdobywał. No wiem, ale. i on by nam sprzedawał. Ale nie no, ale jak znajdziemy takie wiesz jakieś takie tanie mangi, bo czasami się zdarza, że tam po 50 zł, można na ludzie kupić jakieś starocie. Czemu by nie? I będą do wysyłania. No, dobry pomysł, dobry pomysł. Znaczy wiem, że się rozpędzamy, bo mamy całego jednego fana, ale... Trzeba nie myśleć nie. przyszłościowo. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. W ogóle właśnie, tak mi się skojarzyło teraz, jak już jesteśmy w totalnym offtopie. Dobrze, odwracajcie może... tym dalej. Tak, tak, może, może chcecie kogoś pozdrowić? Nie, kontynuuj Tomek o swojej serii. Kurczę, A. widzisz Tomek, no niestety... Nie mogę, niestety, kurczę. tak. Teraz powiem o serii, która jest, która ma dwa sezony. Pierwszy sezon jest typową komedią, parodią gier. RPG DG... Czasami też innych serii. A drugi sezon już jest bardziej poważny. Już ma jakąś tam spleją, lepszą fabułę i tak ma dalej. Spleją... Mam nadzieję, że to nie jest Baka do testu. Nie, nie, nie jest. Dobrze, to... <głos> to tak nie wiem co jest. By... Dobra, okej... Okay. Nazwa pierwszego sezonu to Duagamotou The Aegis of Hurok, a nazwa drugiego sezonu to Druagamotą The Sword of HURK, o ile dobrze pamiętam. Ogólnie angielski tytuł to The Tower of Druaga, czyli wieża Druagi po polsku. Seria odpowiada. Serię wybrałem głównie dlatego, że pierwszy odcinek jest jednym z moich ulubionych pierwszych odcinków, jeśli patrzeć na serii ogólnie. Pierwszy odcinek po prostu kupił mnie i oglądałem tę serię dalej, mimo że jest całkowicie wyjęty z kontekstu, ale to nie chcę go spoilerować, bo jest po prostu świetny moim zdaniem. Fabuła to opowiada o Jillu, poszukiwaczu przygód, który, jak wielu innych poszukiwaczy przygód, próbuje wejść na szczyt wieży i pokonać złego druagę, złego boga czy lorda, czy kimkolwiek był druagę, już nawet nie pamiętam. Załóżmy, że tym... był królem demonów albo bogiem. To no prawdopodobnie coś takiego to jest. Typowa, typowa powiedzmy fabuła gry, japońskiej gry RPG, bo na podstawie japońskiej gry RPG na automaty jest seria. Jak się dowiedziałem dzisiaj chyba nawet. Ale wieża Dwagi tytułowa, jest to właśnie wieża, w której mieszka drzwi, król demonów, Dwaga Na szczy szczycie, na różnych poziomach są różnego różne demony. Im wyżej, tym silniejsze. Ale... Czyli jest ten, jak to się mówił, ten. Enemy of the Week, tak? Nie, nie. nie? No, seria opowiada właśnie o... Od... Idą w górę, pokonują masę przeciwników. Ale jest takie schematyczne jak w rpg W sensie, że wiesz, wchodzisz piętro, płotki, jakaś zagadka, znalezienie nowego sprzętu, boss. Zresztą... kolejne piętro. Nie, właśnie na niektórych piętrach po prostu jest Właśnie zagadka na niektórych, jest coś innego. Ogólnie, no, serię oglądałem lata temu, nie pamiętam dokładnie, jestem w stanie ci powiedzieć, ale pierwszy sezon to jest komedia. To jest komedia i parodia tych gier na jednym piętrze na przykład. I żeby przejść, główny bohater musi grać w grę. Prawda? Znaczy główni bohaterowie muszą grać w grę, w grę, gdzie jeden z głównych bohaterów jest właśnie postacią w grze, jest wciągnięty do gry. Powiedzmy. Czy ta gra, to, ta gra to nie było Tomb Raider, prawda? Ale może coś się Nie, nie powiedz, tak... O co w niej chodziło? Coś tego? Czy nie pamiętasz już? Już nie pamiętam, ale... Hmm. Ogólnie główny bohater jest takim nowicjusza, poszukiwaczem przygód, a nie jakimś tam koksem, wymiataczem. Został porzucony nawet przez swoją pierwszą drużynę, bo jako strażnik, czyli typowy tank, został ogłoszony po jednym jednym ciosem. Ale to czekaj, to tam jest podział na klasy normalnie, tak jak... Znaczy, no wiesz, no jeżeli ktoś potrafi używać magii, to jest magiem na tej zasadzie. On po prostu ma ciężkie klikunek, tarcze i dlatego jest jakby no... Czyli mówią, robi no, najmniejszy ktoś... DPS w teamie, tak? Nie jest typowym głównym bohaterem, który niszczy. Nie jest typowym głównym bohaterem, który niszczy. On jest po prostu słabiakiem, który... słabiakiem nowicurzem, który chce zdobyć tą wieżę, jak wszyscy, prawda, a że nie, nie jest do tego przygotowany, to już inna sprawa. Ale to chwila, wszyscy chcą zdobyć tą wieżę, czyli są też inne teamy, oni się z jakimiś walczą? Są inne dokładnie. No, czasami się spotykają, czasami, rzadko kiedy sobie pomagają, bo przecież każdy chce o, do tła fabularnego, może to wyjaśnić dużo. Dobra, to tak. bóg, nie będę ci Ta, już wież... ta wieża, ta wieża dług... już pojawiła się wcześniej i Król Gilgamesh, czyli władca tego kraju, w którym jakby dzieje się akcja pokonał właśnie złego króla Duwagę zdobył tam skarby, został królem i zrobił to samemu, teraz każdy chce powtórzyć jego wyczyn nawet nie walcząc samemu, lecz z drużyną ale król też wysłał tam armię, żeby no po prostu pojawiła mu się w królestwie wieża z demonami no to chyba jednak musi chronić jakichś no, tak. mieszkańców, prawda? No i. Fabuła właśnie opiera się na tym, że główny bohater idzie razem ze swoją drużyną. Czasami spotyka oddział w wojska, czasami nie. Pokonują potwory, czasami jak nie. powiem wam, że przez chwilę mnie nie było, bo musiałem iść i tak z ciekawości jak Tomek mówi, to powiem wam szczerze, że nie ma takiej serii. Czy to wy tu mówisz o drugą, no Tau Agis of Uruk? Mhm. tak. Dobrze, to wiem o czym mówisz. Widziałeś tak, to? Parę odcinków. Jeden. Pierwszy odcinek widziałeś? Tak. Co, co uważasz w pierwszym odcinku? O, Mówię, że... że to jest, y, Że to jest prekursor Sao, zanim ktokolwiek wymyślił, że istnieje Sao. Tak, tak. E, I od razu może prekursor magii, skoro muszą zdobywać Dungeon. W sumie też, ale to, to, to mi się najbardziej przyszło do głowy, że to jest, na najlepsze, że to zanim wyszło Lock Horizon to była najlepsza gra, które że to było najlepsze anime, które jest MMO. No właśnie, seria wygląda trochę jego memo, chociaż ten też nie jest do końca MMO, prawda? Bo to jest tamten ten jakby realny świat, a nie opiera się na... Blue Horizon to też czy... realny świat! Tak, ale który był kiedyś grą, prawda? A mhm. tam nie był. Chociaż właśnie seria ogólnie polega na tym, że pierwszy sezon przynajmniej że parodiuje gry, RPG, czasami jakieś Rycerzy Zodiaku i tak dalej. Mhm. To w w graficznie nie wygląda dobrze, chociaż... Czasami w tle pojawiają się smaczki, jak kupcy sprzedający magiczne buty, które są typowymi butami z piórkami, z Gier. Ale No. O serii dużo nie mogę jakoś wmówić, bo nie pamiętam nic za dobrze. Naprawdę oglądałem ile lata temu. To jest seria z 2008. Oglądałem może w 2010 czy 4 lata temu, więc. Nie pamiętam jej do końca, chociaż w każdym razie seria podobała mi się. Drugi sezon mniej, bo był bardziej poważny. Skupiał się bardziej na tej swojej fabule, już jakiejś, po jest bezpośrednia praktycznie kontynuacją. Ma swój drugi sezon, może jakąś tą swoją właśnie fabułę. Jest taki poważny. A pierwsza seria to luźna komedia trochę jak XA. Jak ta Twoja seria Zubek się nazywała jeszcze raz? Xion Saga DT. Iksion, tak, jak trochę, może trochę jak Xion Saga DT, z tego co Zubek mówił. Oceniłbym ją też pewnie podobnie, tak na szkolnej skali, na 3. Z plusem. Może 3 z plusem. Ale opening w serii mi się podobają. Jeśli chodzi o. Muzycznie są, faj, są fajne, ciekawe, nic specjalnego, to prawda. Ale całkowicie nie pasują do tej serii, jeśli chodzi o grafikę. Jeden z openingów opowiada o tym, jak główny bohater biegnie w, typ w typowym japońskim mieście do szkoły właściwie na pociąg, który jeździ do szkoły prawdopodobnie w postaci biegnące z tostami w zębach i tak dalej i mimo, że to jest seria, która opowiada o pokonywaniu deponów w wieży. Czy na to... końcu się okazuje, że tak naprawdę oni grali w grę i to były wakacje i wakacje się skończyły, oni przestają grać i idą do szkoły? Nie, właśnie... Właśnie chyba zapamiętałbym, gdyby tak było, ale... Nie. Szkoda. Wydaje mi się, że nie tak jest, a szkoda. A drugi opening, z tego co pamiętam, to grają w baseball. Nie wiem czemu. No... <grym> Może to jest prequel sequel, sequela Little Busters? <grym> nie tak. wiem. tak. Ja myślę, że to wszystko, że znowu, znowu mówimy o Little Busters w tym podcaście, mimo że ja nie, nie cierpię tej serii. Ja dalej serii nie ja, widziałem, ja, ja trybiłem, tylko nie słyszałem. Ja tak, tak tam, się Little i... Busters, ja jestem, nie z na ziemi Little Busters, a drugi raz już o niej mówię i znowu, to jest prekursor, bo to jest cała seria o w sumie, nie no, w sumie, cała seria o graniu w baseball, gdzie Przeznamy grają Nie, pie... nie, nie. cała seria o w baseball, gdzie pierwszy mecz grają w drugim sezonie. Bardzo, no, tej... narzekaliśmy, że serie sportowe są powtarzalne, te mecze są a linia, powtarzalne, a widzisz nie Bastards, są. jak mówisz, a że Ta to jest... seria w żadnym miejscu nie jest sportowa, jest to seria o, gr o graniu w baseball ale to jest drama do krochy życia. baseball to jest tylko wymówka do zbierania drużyny do bejsbola. A. No Może cóż. w trzecim sezonie będzie to po was powstać. Nie będzie trzeciego sezonu, drugi Ach. ma takie zakończenie, że ludzie dają tej serii 10 na 10, ale nie będzie. Aha, no to Aha. Bardzo, bardzo ciekawie, bardzo pozytywnie. co trzeba przyznać. Ale właśnie, Little Busters to to yy, z autobusem, tak? Tak, tak. Dobra, to, to, już, wszystko, to już wszystko wiem. No cóż... To jest ogólnie częsty motyw, bo autobusy są dość lubiane w chińskich bajkach. Właśnie, a propos rzeczy lubianych w chińskich bajkach, bo już Lesia o to pytałem. Tomku, czy też zauważyłeś pewną taką analogię w Anim, jeśli chodzi o pojawiające się motywy niemieckie? Mundury, Niemiec. imiona, Niemiec. nazwy, znaczy imiona, może nie, ale te nazwy, jakieś nazwiska rodowe... No pojawia się. teksty w często. gazetach i tak dalej, i tak dalej. Co o tym myślisz? Bo tak jestem. Jak, jak mówisz że w motywach niemieckich, od razu kojarzy mi się Jojo, ale tam to jak najzupełniej no, no dobra, bo ale. Ale się w drugiej podczas drugiej wojny Tak, nie tak, światowej tak, tak. znaczy nie przed. <laughs> tak. przed? A, no przed, A... przed, przed, przed, tam w 30, no, chyba, tak. 6, 8. No nieważne, y, ale nie, mi chodzi raczej o y, takie nawiązania. Bardziej w stylu tej, tego pamiętnego plakatu z Die Greymana, który był oczywiście po niemiecku, tego, że bohaterka, jedna z głównych z Baka, to test, jak się przeniosła skądś, to się przeniosła z Niemiec, z tego, że co, e, w Mandze I am Alice e, jest, e, są niemieckie mundury, tego, że w bliczu Quincy mają niemieckie nazwy umiejętności. No to są tak, <śmiech> w ogóle, Ale w ogóle same nawiązania, choćby i to, jak oglądasz e, tego, jak oglądasz e, Nie, sobie... Blic, tra, to, tam też są niemieckie postacie. Jedno, tak. Albo oglądasz, no teraz mi wypadło, Lesiu, co miałem dokończyć? Władza Cę? nad światem, maska gazowa, eee, a, i sejka, sejka i Sejfuku. Oczywiście, też yy, no po tych strojach niektórych, czy tam te, czy te niemieckie hełmy, ja się zastanawiam, skąd się tam to bierze, że takie zafascynowanie tymi Niemcami, a ogólnie tym, że chwo tak naprawdę odniesień, są odniesienia, jak jakoś drugowojenne, czy to wiesz, czy to jakieś mundury no, są, czy to nie Nie znam się, ale się hełm, powiem. tam jestem tak tak ekspertem od drugiej płyty światowej oczywiście, że nie. Ale nie. no przecież oś Tokio. No tak, tak, to tak, ta tak ta ale to wiadomo. Rzym, prawda? Tego z typu sprawy byli sojusznikami. Jakby na to nie patrzyć Japonia była takimi Niemcami Azji, którzy odpowiedzieli swoje, swoje odpowiedniki holokaustu w Chinach i Korei za co on nie kojarzy się w tamtych częściach świata chyba za bardzo pozytywnie. No, no to też prawda, no wiadomo, no też nie mogę nie przyznać na przykład, że mundury mundury dla SS-manów, szczególnie te galowe robione przez firmę Hugo Boss nie są ładne, bo są ładne i to tak naprawdę... Płaszcze i tak, inne tak, tak, tak. tak. Rzeczy. No, więc to, to trzeba przyznać, ale mimo wszystko zastanawia mnie te motywy już takie, wiesz, takie typowe, jak, to, no jak ten plakat z Dick Rayman. On mógł być w dowolnym języku, a był po niemiecku. No Niby mimo wszystko Niemcy też są jednym z większych, istotniejszych, pewnie bardziej znanych państw europejskich, prawda, więc to też. Tak samo często pojawiają się postaci chyba z Wielkiej Brytanii, czy Francja też często się pojawia, więc... No. Znaczy, no jeśli chodzi o krajową. Czy... Właśnie, o jeśli chodzi o nawiązanie do Niemcy, to sobie się przerwę. Do Niemców. Choćby taki. No. Najlepszy przykład, jaki jestem sobie w stanie przypomnieć. Kurczę, e, FMA. <ścoughs> Ale kinówka. E, nie tylko kinówka, chodzi mi o e, całe. Wiesz, czy tamto. E, o to całe wojsko. <ścoughs> no. No, no nie, to już jest no, trochę. Typowe państwo, właśnie. To już jest trochę tak daleko idące. No dobra, bardziej. no ale widać skąd się brały takie motywy, no. W każdym no, razie, no dobra, no to nie, nie przedłużajmy to tego. Jak już tego tak wtopujemy, no to właśnie wydaje mi się, że to jest dlatego, że to jest znane państwo i istotne w Europie. No, Wiąże swoją to... historię trochę z tak, Japonią. No właśnie, ponieważ <laughs> mają no wspólną historię, to jedną z nowszych historii. I głównie dlatego. No na przykład dlatego też Polska nie jest popularna nie ma tylu jakichś nawiązań, bo. <głos> Ale no powiedzmy Polska sobie nie szczerze, jest że Polska, Polska na... nie jest nigdzie popularna, tak? No Polska za jest bardzo. Popularna. No to trzeba przyznać. My się uważamy za nie wiadomo kogo, a tak naprawdę raczej nie znaczymy za dużo. się polityka pewnie też dlatego to jest.. No, Wróćmy do anime. Tak, dobrze, tak, dobra, no z polityki. Już, już za duże owdop. Oh, polityka to są bardzo niebezpieczne tereny, naprawdę. Czasami prawie tak niebezpieczne jak nasz fandom, anim, więc tu trzeba się uważać na jaki temat się wypowiada, tak? No więc. Hmm. Pomyślmy, teraz jestem ja, prawda? Nie będę odciągnął mm. dłużej w tej chwili. No już dobrze, bo ja się a... nie zorientowałem, że chodzi o to, żeby przeciągnąć. <laughs> To bardzo dobrze. że słabo, więc... dlatego ja mu nie wtórowałem. Tak, A. dobra. To teraz taka... Z mojej strony będzie seria ciekawa. I będzie to seria taka... Niech będzie tak fajna jak Iksiosaga, to na pewno. Nie, nie, nie. nie będzie, będzie lepsza o wiele. Jak już Lesiu zaczął tak górnolotnie, to czemu by nie? Otóż Kemono no Soulja Erin nie wiem, czy Tomek słyszał ten tytuł. Tą usłyszałeś? Jeszcze raz jak? Kemono no Soldier Erin. Czy, nie słyszałem. <głos> Chyba nie. Dobra, to tyle mi jest potrzebne. Postaram się o tym powiedzieć e, coś ciekawego. Jest to seria z 2009 roku. Tego zupełnie nie widać. Od razu mówię. Kreska jest specyficzna. Jest to narobiona. No. Jeśli chodzi o same postaci, to... Nie, nawet jeśli chodzi o tła, to raczej masz wrażenie, jakbyś oglądał taką serię z 6 lat starszą. Co nie, nie mówię, że to nie jest dobrze zrobione. To jest całkiem nieźle zrobione, ładnie narysowane. Jednak no wieje trochę tym starociem. No nie, nie każdemu to podejdzie po samej kresce. Sam zbierałem się do serii trochę czasu, żeby się w ogóle do tego przyzwyczaić. Jednak na pewno nie jest sztampowa, niesie ze sobą pewien klimat i no nie wiem, czy mieli spory budżet, raczej nie, ale e, niektóre efekty są całkiem fajne i może nie tyle, że, wyglądają ładnie, e, że to ładnie, znaczy może nie, że ładnie, że to są jakieś fajerwerki na miarę serii dzisiejszych, niektórych, takich jak na przykład No Game No Life, ale na pewno są zrobione z pomysłem. No, no to tyle, jeśli chodzi o przekonanie się, bo jeśli ktoś zobaczy screeny z tego, to no cóż. Dobra, przejdźmy do fabuły serii. Fabuła opowiada o Erin. Erin... O, zaskakujące! Tak, tak, dokładnie. Erin poznajemy na samym początku jako małą dziewczynkę, bo sama seria jest podzielona na kilka e, takich jakby arków najpierw ona jest młodą dziewczynką później jest trochę starsza, później jest nastolatką później w końcu jest dorosła tak seria się dzieje przez e, ładnych parę lat tak więc e, sama Erin mieszka w jakiejś górskiej wiosce e, w pewnym kraju e, gdzie, e, gdzie są hodowane dla armii specjalne takie wielkie jaszczury i jej matka jest osobą opiekującą się tymi jeszczurami. E, między, ten, między innymi, no, po, po, poza tym, że potrafi się dobrze zajmować tymi zwierzętami, to jest poznana jako e, osoba w wersji językowej, to byli jacyś ludzie z mgły. Nie wiem nawet dokładnie dlaczego. E, chodzi e, raczej, e, była rozpoznawana przez to, że mieli oni e, zielone włosy. I Erin też ma zielone włosy. Tak i potrafili się właśnie bardzo dobrze zajmować zwierzętami ona się nimi opiekowała bo on, całe, cała akcja dzieje się w fantastycznej krainie w, te, w fantastycznej krainie z tym, że jest tam znaczy, może tak, nie ma tam tego co występuje w dużej ilości serii czyli takiej mentalności ludzi dzisiejszych raczej jest tam typowo feł, te, taka, feudal, takie feudalne średniowiecze gdzie jest bardzo duży podział jest, ten jest królowa, i jest wielki książę. Wielki książę dowodzi armią, królowa dowodzi całym, znaczy rządzi całym królestwem. Tam właśnie jest o tych zwierzętach, że zwierzęciem Wielkiego Księcia są te wielkie jaszczury. Z kolei zwierzęciem samej królowej są te. Są nie pamiętam dokładnie nazwy, ale wygląda to mniej więcej jak taki przerośnięty jastrząb z głową wilka. Jaszczury przerośnięte, głowy przerośnięte jaszczęby z głową wilka? Dobrze, Zubę, mówiszcie o wyśmienitych seriach. kontynuuj. No, przepraszam bardzo, no jest to naprawdę dobra. Z tym, że no w serii niefortunnych wydarzeń, one tam są dosyć ważne nawet fabularnie, więc to zachowam, ale w serii niefortunnych wydarzeń e, matka e, matka e, Erin ginie, a w ogóle jest to piękna scena, kiedy razem na środku jeziora bo już mia, miała zostać skazana, ale e, razem z Erin tak na, si na środek jeziora, te jaszczury, ten, ona przyzywa te jaszczury specjalną mocą właśnie e, tych blistych ludzi i sama umiera na tej wodzie, a Erin wysyła gdzieś z rzeki. No i tam przygarnia ją kolejna osoba, jest to też pszczelarz, którego poznajemy smutne dekstory, o tym, że był nauczycielem w jakiejś wysoko postawionej szkole, ale nie chciał kogoś, nie chciałby kogoś przepuścić za pieniądze, tylko chciał, żeby tam ta osoba się nauczyła, a to był z bogatej rodziny i tak Generalnie sama seria, jeśli chodzi o gatunek, to poza fantozy, to jest dramat. Tak, to jest dramat, a mimo wszystko... Zubek! Robię, że... W tym momencie ja tutaj wchodzę i śledzę, Zubek, ale przecież to jest dramat, przecież ty nie lubisz dramatów. Zubek, I... o co chodzi? Tak, ja nie lubię dramatów, które są robione na siłę i bardzo duża liczba dramatów, takich czystych dramatów, jest robiona na siłę są one zwykle w naszym Klamat. świecie. No, nie dobrze, jest, Znaczy nie oglądałem, ale słyszałem wystarczająco dużo, żeby tego nie oglądać więc... Tak, to jest ciekawie przedstawiony świat, on jest naprawdę fajnie, fajnie zrobioną fantastyką, łączącą takie zwykłe średniowiecze, oczywiście wschodnie z pewną fantastyką właśnie w postaci tych stworów Jest on ładnie przedstawiony Jest pokazane trochę jak to królestwo działa W zwykłych seriach które są dramatami, no to się dzieje w naszych czasach, w naszym świecie i po prostu historia na zasadzie kiedyś miałem marzenie, ale je straciłem albo, nie wiem, pochodzę z patologicznej rodziny i yy, coś tam nie mam wrócić, niby, nie mam domu, do którego mógłbym wrócić i w ogóle nie wiem, co ze sobą zrobić i to jest takie przykre i zakochałem się i to jest jeszcze bardziej przykre, bo nie możemy być razem i tak dalej i tak dalej. zobaczmy, w tym sezonie tej serii od Ghibli, która wydaje mi się strasznie podobna no do tego. No to właśnie miałem ją zacząć, ale nie wiem dlaczego. W każdym razie, no dobra, true, true dramatów całych świat przeciwko nam, życie jest złe i tak dalej, nie lubię. To <śmiech> jak najbardziej. Generalnie serię, dodałbym do serii o okruchy życia, ponieważ pogadał na życie samej Erin. <śmiech> Erin później e, zaszczepiona, zaszczepiona nie zostaje pewny e, taki zapał do nauki, bo ten pszczelarz były nauczycielem, coś uczy, ona później trafia do szkoły. E, no wiadomo, chce się nauczyć właśnie zostać opiekunką zwierząt, jak matka zaczyna się opiekować e, tymi jastrzębiami z głową wilka. Będę musiał znaleźć nazwę tych stworów, bo mówienie tego naprawdę... mi jak seria, której izówek by nie oglądał. Tak dokładnie Oczywiście w tle mamy też inne postacie. Mamy jakąś intrygę, e, mamy jednego z członków Gwardii Królewskiej oraz e, człowieka, który właśnie chce królową nabić e, Między nimi też się nawiązują tam wiadomo pewne relacje, oni walczą. Na pierwszego z nich e, napotyka się Erin dosyć często, na drugiego dopiero później i już rzadziej jednak... To... Ta opieka nad tymi zwierzętami, ponieważ to są zwierzęta królewskie, wprowadza ją trochę do tego świata i poznaje niektórych z tej elity. Są to bardzo okrojone raczej relacje, no wiadomo, no bo kto miałby się interesować jakąś tam dziewczyną, ale dużo pomaga. I no, żeby za dużo fabuły nie zdradzać, bo tą serię naprawdę się miło ogląda po prostu. Śledzi się życie tej dziewczynki, która, która no, żyła w wiosce normalnie, no może lekko dyskryminowana, ale tego nie było aż tak widać. Po prostu niektórzy mówili, że ona pochodzi, pochodzi z tamtych y, ludzi. Jednak śledzimy jej życie od momentu, kiedy żyła w tej wiosce, później straciła matkę i jak ona je zaczyna sobie sama układać. Jak spełnia to swoje marzenie, zaczyna się opiekować tymi zwierzakami. Oczywiście to wszystko ma jakiś większy wydźwięk, jest, jak mówiłem, w tle jest cała intryga i ona chcąc, nie chcąc się w tą intrygę trochę wplątuje e, przez działania, które wykonuje, no nie chcę mówić co, bo mówię, no, spoilerować tą serię to nie byłoby fajnie. Generalnie mógłbym to podzielić tak, że na samym początku właśnie mamy kilka odcinków o jej życiu w wiosce i później opieki przy, na, przez tego pszczelarza. Później jest epizod y, ten w szkole. Później jest kolejny w szkole, ale już jako y, absolwent, tak właściwie. I później jest jako dorosła. Y, historia zostaje rozwiązana na sam koniec. Znaczy, wszystkie wątki ulegają rozwiązaniu. Pełne zakończenie. Y, sama seria ma odcinków 50, więc nie ma co narzekać. Y, wszystko jest moim zdaniem dobrze rozwinięte i mam dużo fajnych wątków pobocznych. Tak naprawdę, jedyne, na co mógłbym narzekać, to wątek komediowy, ponieważ są tam dwie postacie takich typowych pachołków, które czasami za Erin podążają, bo natknęli się na nią kiedyś tam i później natykałem się raz po raz. To są takie dobre, wsiowe chłopaczki. Tyle, że no, nie pasują mi po prostu. To jest taki typowo dziecinny wątek komediowy. Oni najbardziej mi przypominają ten duet zbyło sobie życie i to mnie denerwowało jeszcze bardziej. I... Cóż za porównanie. <laughs> tak. A ja unikałem dziwnych porównań. Jak mówiłem o Ari to chciałem powiedzieć, że przed Angel Beats ostatnim, na czym się wzruszyłem był mój brat Niedźwiedź, więc... No i mówię, Erin to jest naprawdę piękna historia, opowiedziana w dobry sposób. To jest trochę tak, jakbyś przeczytał taką Taką książkę fantazy opisującą takiej okruchy życia o y, książce, ten, w świecie fantazy. Tam w tle dzieją się różne rzeczy. Te wątki, wiadomo, są zamykane później. Jednak główną częścią historii jest życie i uczucia samej Ery. To mi się podoba. Jeśli chodzi o samą warstwę muzyczną, jest specyficzna. Jednak jest naprawdę dobrana do tej serii. Y, można poczuć ten klimat i w związku z tym, jak już wspomniałem, że występuje tutaj kreska taka, a nie inna, to się ładnie zgrywa w spójną całość. Można bardziej się wczuć w tą historię poprzez klimat, który one generują. Także y, openingi, endingi jak najbardziej. Osty również. Osty są wykonane w tym samym stylu, ale muzyka pasuje. Są to... Mm, szczerze mówiąc jestem nie jestem w stanie sprecyzować dokładnie gatunku, ale... Jakbym miał powiedzieć, jak to brzmi, to. Słuchaj, przynajmniej, że ty tak nie słuchasz Ostów i muzyki. Ale nie, nie słucham, ale tamto zauważałem i podobały mi się, a też przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, sobie tego przesłuchałem. Najbardziej mi się to kojarzy ze Space, ze Space and Wolfem, tylko że jest takie. Tak, teraz, żeby nie powiedzieć. W Space and Wolfie były bardzo dobre openingi, ale po prostu tu jest muzyka taka jeszcze bardziej klimatyczna, wpasowująca się w serii i to trzeba mieć na uwadze jak najbardziej polecam, warto się przekonać warto przeboleć tą kreskę na początku muzycznie może też, bo nie każdemu się to może spodobać oczywiście, ale naprawdę przyjemna historia, żeby sobie ją obejrzeć tak na parę razy nie jest aż tak wciągające, żeby obejrzeć 50 odcinków kurtem ale jak najbardziej po kilka odcinków sobie tak oglądać wieczorami bardzo fajna sprawa. No to tyle tyle mogę powiedzieć Jak o czym Soldier Erin. Jak dla mnie ta seria to jest takie yy, między 5 plus a 6 minus po prostu, bo ona jest bardzo. Znaczy nie dobra, może 5 plus, bo na szóstkę nie zasługuje za duet zbyło sobie życie. <grym> Oczywiście mogę jeszcze dopowiedzieć. Do Skor na malu 8.47, 109 miejsce. Mało osób to widziało, mało oceniło, ale trzyma się nawet... Nie no, ocenił ten użytkownik, o którym ja mówiłem, że jego recenzje są wszędzie i dał 9. No, więc tutaj macie właśnie o, o recenzję od Archeona, który Widział, wszędzie, widział wszystko, był wszędzie i dał tej serii 9, a dał dychę dwóm seriom, więc pomyślcie o tym, jak to blisko musiało być. Jeśli masz na koncie, tak jak ja, na przykład dych yy, z 8 to po prostu seria, ma, seria na pewno ci wpasuje, no, marzenie. Tak więc, co mam więcej mówić? Oglądajcie. Dobra, kończymy tą zabawę, bo już całkiem z czasem stoimy, bo się trochę, trochę rozciągnęliśmy przez ten off-top, w którym Zubek opóźniał sw swój opis. No, ja opowiem o serii, o której będzie mi łatwo powiedzieć, bo jej nie widziałem tak dawno temu i która no, nie jest aż tak bardzo skomplikowana, ale jest. Widział jeszcze też ją Tomek, więc może mi tutaj czasem coś wturować. Ale uznajmy, że ona w dalszym ciągu jest na tyle hipsterska, że prawdopodobnie nikt, to tego jej nie oglądał, a jak oglądał, to macie propsy. Seria, to się nazywa, moment, na razie jest zmyła, Yojiwan Shinwa Taikei, tego tytułu nikt nie zna, a tytuł, który znają wszyscy, to Tatami Galaxy. Czyli seria z 2010 roku. W gatunkach ma satyra i parodia. To jest dość ciekawe, bo w tej serii można w sumie dopisać dramat, okruchy życia, życie szkolne... Komedie, może ma... można Psy psycholo Seria psychologiczna przede wszystkim. Gora. A Przepraszam bardzo, ja tu widzę w, w, w, tej, w gatunkach y, misterii, romans y, y, i psychologiczny. O, romans tam jest też duży <śledzianie> Dobra, ale no o czym jest seria? Bo teraz to, zbaw, teraz powinieneś się dokładnie słuchać, bo ta seria w wielu aspektach powinna Ci się podobać. Dobrze, będę słuchał. Dobrze, więc no, przede to, wszystkim... Czekaj, to jeszcze. rób. Więc przede wszystkim Totami Galaxy jest serią, w którym główny bohater jest studentem, nie uczniem. To jest kluczowe, bo zazwyczaj uczniowie są głównymi bohaterami, to jest studentem. I, tak? To jest... Dołącza idzie do klubu. To jest... Tak, Tomku? Student. Tak, student. Nie high school, student. I no jak i przy do, dołączasz do szkoły Japonii to jest normalne, że musisz sobie wybrać jakiś klub, tak? No logiczne. No, więc, główny boater, więc główny Boater jakiś tam sobie wybiera to w dalszej opowieści nie ma znaczenia chyba, który wybrał jako pierwszy. Czy pamiętasz tam jaki był pierwszy klub? Pierwszy. Wydaje mi się, że był jakiś klub Denisa Albo filmowy, ale nie jestem pewien, który. To jest tak. Tak, chyba... no, no to co po prostu, na przykład jest klub tenisa, klub filmowy, y, klub ko konstruktorów, kolarski. A, a, mówisz, że nie ma takich... A mówię, że nie ma takich hipsterskich klubów, jak, nie wiem, klub wielbicieli kucyków. Nie, nie, w ten, to jest seria, która ona jest strasznie psychodeliczna miejscami, o. ale ona bardzo utrzymuje... Co znaczy ona nie jest w żadnym miejscu nadnaturalna. Ona jest, po... ona jest po prostu w swój sposób szalona, ale ona w żadnym miejscu nie, nie wykracza poza rzeczywistość. Jak to jest najważniej. przecież ta wróżka, czy jak nazwać? Kobiety, która <grymna> przepowiada przyszłość? Ale tu będziemy... to jak Przysznie... będę się mówił... A, no to jest no jączej. I tak zaczyna się fabuła, że główny bohater w pierwszym odcinku, główny bohater sobie bierze, ma, są takie wystawione ręce i każdy mu proponuje dołączenie do jakiegoś klubu. No to on bierze pierwszą lepszą ulotkę i dołącza do tego klubu. Palicho jakiego. W tym klubie sobie tam funkcjonuje. Zawsze mu się nie udaje. Dlaczego zawsze no to zaraz do tego przejdziemy. No jest w sumie takim, to jest typowy główny bohater, on ma logiczne, znaczy może nie do końca typowy, bo mi na przykład było się z nim łatwo utożsamić, bo to jest może taka Normalny trochę. Człowiek. To jest taka no, trochę fajt życiowa, ma normalne problemy, tam ma normalne relacje z innymi, myśli logicznie, chce w sumie coś osiągnąć w życiu, ale jest leniwy, więc. No, wiemy, jak to jest, to jest... Z, pró z próbą o, osiągnięcia czegoś, będąc to. równocześnie leniwym. Tak, to tutaj od razu To jest dodajmy. taki KG, który jeszcze nie skończył jako człowiek, który nic nie robi, ale on, on jeszcze próbuje, on jeszcze się uczy. Tak. No to jak to, jest... to, to, może powiedzmy tak, że każdy z nas wie, jak to jest, bo wszyscy mają jakieś plany i wszyscy są leniwi. I szczególnie... no i dokładnie tak samo jak główny bohater tej serii, tylko że... W zależności od tego jaki klub wybierze, no to ma czasami inne plany, ale to zaraz też do tego dojdziemy, bo to to będzie jako clue. Poza nim, takimi głównymi bohaterami serii jest Ozu, który jest jego przyjacielem, który wygląda jak demon i jest to powtarzane w każdym odcinku. Wow. Jest Akashi, czyli jego wzór cnót i kobieta, z którą chciałby być, ona w sumie też by z nim chyba chciała być, ale to ciężko jest powiedzieć jest jego mentor przynajmniej w paru odcinkach Saitaru, który jest wiecznym studentem razem w tym akademii i mieszka w tym samym akademiku na najlepsza bohaterka serii, czyli asyste asystentka dentysty Hanuki która jest alkoholiczką i każdą imprezę kończy tym, że jest zalana w trupa i do każdego startuje i to nie na zasadach takich jak w chińskich bajkach tylko takich jak w normalnym życiu o. I Jogusaki, który, w zależności od świata, ma różne fetysze, piersi, dmuchanych lalek i tak dalej. O! To coraz lepiej. Postacie I te na wszystkie... są fajne. Nie, i te wszystkie postacie przewijają się przez wszystkie odcinki i w każdym, praktycznie, odcinku gramy inną rolę. Dlaczego? Dojdziemy do klu. Główny, no tak, i mamy swojego głównego obywatela, który dołącza jego klubu, mamy te wszystkie wydarzenia, jakie tam się związują, zazwyczaj są dla niego niekorzystne, no bo nigdy w życiu nie jest tak, jak byśmy chcieli, zazwyczaj to też wynika z tego, że jego najlepszy przyjaciel, ten demoniczny Ozu, robi coś głupiego i zazwyczaj na niego zrzuca swoje problemy i na końcu odcinka pada stwierdzenie, że to znaczy zawsze odcinek kończy się po dwóch latach po tym, jak wybrał ten klub. No i pada stwierdzenie, że dokonał złego wyboru i jakby mógł jeszcze raz to zrobić, to zrobiłby to całkiem inaczej. W tym momencie mamy wielki najazd na zegar i odcinek się kończy. O! To Kiedy, podoba i, mi się znacznie to. I wyobraź sobie pierwszy odcinek. Masz normalnie historię, jest główny bohater, wybrał klub. Tam I jest, nagle, jest przez 10 minut przedstawione dwa lata z jego życia i na końcu on mówi Chciałbym, żeby to było inaczej. Masz najazd na zegar i skończ odcinka pierwszego. I drugi odcinek, zaczynasz w tym samym miejscu, w którym zacząłeś pierwszy odcinek, tylko że on wybiera inny klub, więc ich historia inaczej się toczy z, tym, z tą samą parą bohaterów i też na końcu znowu sobie zadaję pytanie, że znowu zmarnował dwa lata życia i znowu... Bo jemu nie przechodzą te wspomnienia. To, to jest po prostu jakby inny świat. Ta właśnie, jak jest tytułowa Tatami Galaxy, to są różne galaktyki jakby. Czyli można by powiedzieć, że cała ta seria jest taką alegorią do życia, tak? Że tak naprawdę tak, nie tak, ma do Tak, tak naprawdę wyborów. nigdy nie wiesz, co wyjdzie, a zawsze... To znaczy zawsze masz większe plany i nigdy one się nie ziszczają. Tak. Zawsze jakbyś robił z... to jeszcze raz, aby byś by na pewno zrobił to lepiej. Tym, że tak? I właśnie, że to uczy, że nic w życiu nie jest idealne, że wszystko... Dokładnie jest takie przesłanie tej serii. Tak, że, Ta seria e, tak... naprawdę jest głęboka. I to nawet nie jest przesada, bo ona jest naprawdę ciekawa i to, co Zubek mówi, ma sens i tak jest w tej serii. Ale to, słuchaj, ja zawsze jak mówię na temat jakiejś serii, zaczynam swój wywód interpretacyjny, to to ma sens. Nawet na temat komentarzy na Facebooku. <głosy> to ci może nie, się ja mówię, To jest, to seria to jest po prostu no, ta, no, taka alegoria życia, że zawsze, że zawsze sobie przecież no w każdej zawsze jest taki moment w życiu, kiedy z sobie sobie mówisz: "Mogłem to zrobić lepiej". No ale człowiek uczy się na swoich błędach, no i tak wychodzi tak samo w tej serii. Też uczy się na swoich błędach, mimo że tak naprawdę nie ma wiedzy z innych galaktyk, ale widzimy ten progres bohatera w tych swoich wyborach. zresztą to nie jest tak, że on podejmuje cały czas coraz lepsze, tylko w pewnym momencie akceptuje to, że no nie zawsze jest tak jakby chciał, jakoś to idzie do przodu. Mm. Co jest też no, najważniejsze, to stylistyka, bo o niej nie powiedzieliśmy. Seria i, i powiedzmy tak, jak ktoś wie, jak wygląda ping pong, to tak samo może sobie wyobrazić, że na tatami Galakcji. Tatami Galaxy wygląda lepiej, ale też ma maksymalnie specyficzną kreskę, która jest. Może ja bym to bardzo... bardziej porównał do Zetsubo-sensei, albo coś jest. No nie, no, no akurat też Zetsubo-sensei, tak, tak, jak podam... widziałem, to całkiem podobnie wygląda. No, podobnie no, Nie, nie porównuję do Znaczy, nie no, nie no, bo to znaczy teraz... Jest... One w ruchu wygląda bardzo jak mi, bo to są takie rozmazane Aha. postacie. Znaczy, nie, nie porównujemy, może po prostu powiedzmy, że on wygląda specyficznie i to trzeba zobaczyć. To nie każdemu ko przypadnie do gustu ale... Na no, każdy odcinek to też są właśnie cungagi, właśnie przemyślenia życiowe, rozmowy, to jest ten romans, który jest, który jest najzwyczajniejszy chyba w jakiejkolwiek anime, bo to jest po prostu bohater, który jest mężczyzna i jest kobieta. Tam, Żeby podkreślić jeszcze bardziej tę serię, no to masz z, z rozmowy głównego bohatera z własnym penisem, jakby to dziwnie nie brzmiało. Tak, Johnny jest Donem. jedną z ciekawszych postaci. Jezu. No. Wysłałem ci zdjęcie właśnie John'ego, który rozmawia z głównym bohaterem, bo tam w pewnym momencie jest taki ARK, który, w którym główny bohater jest równocześnie ma w domu pijaną kobietę, ma swoją wybrankę i jeszcze jedną, której obiecał, że się spotkają i jest i zamyka się w łazience i nie wie co zrobić dalej. I w tym momencie mam jakby trzy odcinki, że wybiera każdą z tych ścieżek. I zawsze rozmawia z Johnem na temat tego, którą powinien wybrać. <głos> nie myślałem się, że każdy się zakończy. No, w tej nigdy się nic dobrze nie kończy. A nie nic nie dobre, po prostu się kończy w jakiś sposób. A. Czyli nie jest, to nie jest tak, że są same złe rzeczy i same dobre rzeczy, po prostu są dobre i złe. No, tylko, że główny bohater zawsze uważa, że by postąpił lepiej, jakby mógł powtórzyć to. No, i jeszcze co jest ważne, no po prostu niektóre gagi ewentualnie sceny, jak na przykład w czwartym odcinku yy, gra na gitarze naszego wiecznego studenta, no to przecież to, to co się tam dzieje na ekranie, to jest mózg rozjewany. sejtaru w momencie, kiedy zaczą, zaczął grać i zaczęły latać w ogóle na niebie jakieś złote walenie, to ja powiedziałem, to już jest koniec ewentualnie jakiś mo motyw wiecznej wojny, gdzie są... A, tak. Gdzie jest coś takiego jak wieczna wojna, gdzie jest po prostu dwóch następców. Mhm. Ona się tam zaczęła, to już nie będę nawet spoilerował, bo nie pamiętam, ona się tam kiedyś zaczęła i są po prostu swoje następcy. Oni muszą sobie dokuczać po prostu. Na przykład powiedzmy, że przebijesz swojemu sąsiadowi opony, bo, bo toczysz z nim wieczną wojnę i przebijasz jemu opony w samochodzie, a on za to wybija ci okno w domu. No i to, i po prostu toczy się są wieczną wojnę, której clue jest to, że na końcu gracie w kamień papier nożycy. Tak, i wybieracie swojego następcę. I wybieracie swoich następców. Którzy dalej to kontynuują. <laughs> Dlatego się nazywa wieczna wojna. Nie no to mówię, Może też możemy teraz powiedzieć o openingu i endingu. Opening i ending tej serii są fenomenalne. Każdy sobie może w tym momencie odpalić. Ending, no ending zawsze wchodzi, kiedy mamy ten największy mindfuck, jak się kończy odcinek, więc on po prostu łatwo zapada w pamięć. A Opening tym bardziej zapada, bo jest bardzo charakterystyczna, muzycznie też tutaj na bardzo wysokim poziomie. W trakcie serii muzyki tak raczej nie doświadczamy, a przede wszystkim jest to muzyka klasyczna. Czy jeszcze coś można o tej serii powiedzieć? No, ser, no Muzyki też nie doświadczamy w sumie dlatego, że seria opiera się w większości na dialogach. Czy o właśnie, na, nie na zapomnieliśmy katera. o tym powiedzieć. Jeżeli ktoś ma problemy z szybkim czytaniem, to to nie jest seria dla niego. To jest trochę jak Monogatari, w sensie Monogatari tak Nie, dalej. to jest nawet gorzej. To jest, Powiedzmy... gorzej, jest gorzej, trzeba przyznać. Znaczy, jeżeli ktoś chce sobie mieć po prostu jakby preludium tej serii, to powinien sobie odpowiedzieć dowolny utwór Eminem'a i mniej więcej brzmi to dokładnie tak samo jak dialogi głównego bohatera. Monologii właściwie. Właściwie tak. monologii. Tyle, że główny bohater jeszcze w dodatku nie rymuje. W sumie... ale brzmi, brzmi jakby rymował. Błysko, więc wszystko jest tak. No, ale to mówię, seria, która ma tonę podtekstów, ma parę bardzo inteligentnych przesłań wykonana naprawdę. To jest, to jest właśnie ta, taka seria dla takich pseudoznawców, którzy mogą powiedzieć, że anime to jest genialna sztuka i tak można przekazywać niesamowite historie. Bo dla mnie to jest po prostu bardzo dobra seria, która ma świetny pomysł i świetnie go też realizuje, tak? Tak. No i tak naprawdę jedną z nielicznych wad tej serii. Właściwie są ściany tekstów czy rozmów. Poza tym seria ogląda się naprawdę No mówię, ja po pierwszym odcinku musiałem sobie odpocząć. Nie mogłem oglądać następnego, musiałem po prostu odpocząć. Tam przez tam, tam tekst nie schodzi po prostu z tego dołu ekranu. No nie, nie. Raczej no, nachodzi go coraz więcej. Zalewa się. Tak naprawdę tekstem. I najważniejsze, jeszcze słowo o klucz, bo to trzeba powiedzieć. Bo na przykład ktoś może nie wiedzieć, czym jest tatami, który jest w tytule anime. Tatami to jest tradycyjna mata japońska w wymiarach 90 na 180 na 5 cm. Nie się kładzie w pokojach. Główny bohater cztery... ma w swoim. W swoim pokoju, tata, ma, jego pokój jest w wielkości 4,5 mat tatami. O, to można liczyć pokoje w wielkości mat tatami. Dobrze. Tak, to jest wyjaśnione. Jest to dlaczego idealny, nie jest, jest za duże, a nie jest za, za małe. To jest wyjaśnione, dlaczego na przykład pokoje, które są na przykład 6,5 tatami albo 6 tatami są za duże, a dlaczego pokoje 4 tatami są za małe. Ale 4,5 tatami to jest pokój idealny. No, interesujące, nie powiem. Chętnie się zabiorę no i, no i jeszcze w tej serii, jako że to są studenci, a nie już uczniowie, jest bardzo ciekawe podejście do alkoholu w niektórych... Po prostu są sceny, które są opierają się na tym, że główny bohater jest na przykład pijana albo jego rozmówca. Tak, no. Nie jest tak, że to jest, że kisixis, że jest wprowadzony alkohol tylko po to, żeby robić z tego gagi. Pozdrawiam. Tak, po, po, Pozdrawiam ten odcinek, jak oglądaliśmy go z Avro w Subicach. Tak, taki piękny. No, Nieważne. Się, Dobra. W Subicach oglądaliśmy tak. trochę, no. Powiem tak, my poleciliśmy teraz sześć serii, czy ktoś coś z tego wyciągnie, to już zależy tylko od was. Ale patrz, z drugiej Może strony. Może ocenimy jeszcze Tatami, bo nie oceniłeś to. A właśnie, nie to jest tatami. nieocenialne. A ja nie oddaję. Tatami to, to dostaje ocenę 5 na 6, bo Szuski nie dostanie za to, że po prostu nie jest serią idealną. Ja, ja dałbym Tatami 6, ale tylko w momencie, kiedy oglądałbym sezonowo, bo naprawdę jak oglądałem sezon serii, widziałem następny odcinek i zastanawiałem się, że dlaczego ja tego nie oglądałem, czekając na odcinki. Najlepszym, Pierwszą, najlepszym, najlepszym naj... który naj... ja tak? tak? Chciałbym sobie wyobrazić po prostu... Od... Osobę, która ogląda tatami po pierwszym odcinku. bo no właśnie jakbym oglądał ją po pierwszym odcinku i po drugim ilość tych teorii, które by się pojawiały i to wszystko, to, to byłoby coś pięknego, I mieć tydzień a i tak, tego. A te teorie i tak by nic nie dały, bo zakończenie jest w 110% nieprzewidywalne. To jest to, że nie jest tej samej Dlatego mówię, że ta seria była, miała była ode mnie 10, ale niestety, że nie, nie widziałem o nich w te 2010 roku, jakby chodziła to to ma 9 na malu. U mnie ogólnie tak 5 na 6, na 6 w naszej skali szkolnej. Tak. Takim um... 5 z plusem mocne, naprawdę. W ogóle tak teraz, jak myślę o seriach, które tutaj się przewinęły, to nawet mamy niezły rozstrzał gatunkowy. Od... Nie było żadnej serii sportowej i szanena. Tak, ale od serii yy, stricte, właśnie okruchów życia, jakie ty dałeś. Przez y, moją... Y, Komedię y, i dramat. Nie, przez moją dramę fantazy. Y, I tego, i tomkową, y, ten tomkowy anim o hazardzie, również... Moje r... animy o hazardzie jest właśnie głównie też dramatem No właśnie, psychologiczne I później przeskok na serię... Psychologiczną. Na serię psychologiczną, by zakończyć parodiami w stylu DT i y, Tower right. of Daugre, Tak? No, więc jak najbardziej pasuje. Dobra, lecimy dalej, czyli kolejny główny punkt, i już stały, naszego podcastu, czyli nazywa się dość pięknie odcineczki. Yeah, jest to dział, który będziemy przypominać, zawsze jest już nasączony w pełni spoilerami. Jeżeli ktoś, bo ktoś się boi spoilerów albo nie oglądał po prostu ostatnich odcinków serii, o których będzie mówić, to najlepiej niech przeskakuje, bo będzie, nie, nie wiem właśnie. Nie, nie zapisywałem sobie czasów, ale to teraz zacznę zapisywać czasy, kiedy o czym mówimy. No to więc mówię, tutaj będzie full spoilerów na temat ostatnich odcinków. Więc jak nawet nie oglądasz ostatniego odcinka, to lepiej sobie go obejrzyj, a potem tutaj wróć. To wyjdzie na lepsze. Więc myślę, że już wszyscy, którzy chcieli, uciec uciekli. Jako że zubek teraz będzie tutaj biedny, bo. A nie będzie mu spoilerować tak, psychopasu, ponieważ. nawet nie wiesz jak bardzo jest mi przykro z tego powodu. Ale musimy po prostu powiedzieć, bo ta seria, to co zro zrobiła w przeciągu dwóch ostatnich odcinków, jest na bardzo wysokim poziomie. Tomku, czy chcesz zacząć? W tak psychopasie na temat ostatniego odcinka psychopasa. I to zmienia cały czas ten napis, bo zajebisteść psychopasa już osiągnęła pół strony, jest na czerwono i ma 15 wykrzykników zaraz Tylko mówić. ja dodałem wykrzykniki. Nie, No, tak że... no tak, teraz jest zielona, dobra, nie, czerwona była ładniejsza, ale dobra, kontynuujcie. Tak, zaczynać o psychopasie, tak? Tak. Ostatnie dwa odcinki, czyli bodaj siódmy, ósmy, tak? Nawet sprawdzę. Tak, siódmy, ósmy. Dowiadujemy się w nieco o tym, kim jest nasz nowy antagonista, Kabuki Kirito. Jest to niezwykle, <śm> są to niezwykle <śm> ciekawe... <śm> i... <śm> Właśnie, jeszcze ten. Jak coś, to, to ta sekcja będzie. Ona już nie. Jak czasami się powstrzymywałem, ja nawet od, od przeklinania, mimo że w tym podcaście już trzy razy to padło, to, to w tym miejscu to, to będzie już. to nie ma żadnego powstrzymywania się. Nie da się. Kontynuuj. Dobrze. Dowiadujemy się niezwykle ciekawej przeszłości i właściwie tożsamości, komu jak Kirito. Jest on. Cóż, dowiedzieliśmy się w drugim odcinku, że wykorzystał on hologram na podstawie... stworzony na podstawie dziewczynki, którą umarła w wypadku samolotu ileś tam lat temu i postarał się na tyle, żeby postarzyć ten hologram, że wyglądał jak ta dziewczynka wyglądałaby teraz. Oczywiście, nikt w całej policji nie zainteresował się, dlaczego ktoś sobie zadał tyle fatygi i zrobił coś takiego, zamiast wykorzystać kogoś, kto zginął, nie wiem, tydzień temu. I po prostu... Nie no, właściwie, przecież chyba od początku, przecież to już od paru odcinków bo wiadomo, że on jedyny przeżył wypadek tego. Chyba wydaje mi się, że właśnie dopiero powiedzieli to dopiero w siódmym odcinku. A mi się wydawało, że to wcześniej mu powiedziane, ale może po prostu to, ja już się domyśliłem, zanim twórcy mi chcieli to no powiedzieć. Ja, ja też właśnie, wydawało mi się to już dość, że on coś z tym, Coś z tym wypadkiem samolotu mógł być związane. Ale tak, dowiadujemy się, że on jest właśnie, jak już się powiedział, jedynym człowiekiem, który przeżył ten wypadek samolotu i przeszedł operację. 184 bodajże osoby, czyli ilość wypadków. 184? Tak, 184 osoby w jednym to Kamui czyli wszyscy pasażerowie, nawet nie wiem czy załoga też nie, samolotu który się rozbił, w który W, paku, który w tym wypadku uczestniczyli też właśnie promocili, to i ciała wszystkich ofiar, to <grym>, jest nasz antagonista zszyte tu operacji. Jak trzeba mieć coś z głową, żeby wymyśleć. I uwaga, uwaga. S ale ja się... moment, ale dokończę, on przeżył ten wypadek. Przeży była, informacja, była informacja, że on przeżył ten wypadek, czyli. Oni wiedzieli, że on był szyty z tych 184 ciał, czy, oni, czy on po prostu przeżył ten wypadek i tyle, i po, o, potem go szywali. Nie mam pojęcia, wydaje mi Właśnie się, że nie może, może dlatego go szyli, żeby, że jakoś, wiesz, na szybko wbiegł, on przeżył, ale był w złym stanie, to było jakoś tam Tak, znaleźli kawałki 184 <laughs> tak, ciał, no, tu żeby... Tak, on... ja, ja, ja tłumaczyłem, to było tak, po prostu... On akurat poszedł do kibla, a wtedy samolot rozwalił się na pół i wszyscy wpadli w te takie turbiny e, z tymi, i ich poszatkowało. I on ja. z tego kibla i tam został, wiesz, samolot spadł i został ciężko ranny i go też porozrywało prawie że na kawałki, ale jeszcze dykał. turbiny gdy turbiny niego, To pozbierali to jak konfetti i tak złożyli w jedną całość. Zub, tak samo jak Zubek się śmiał przecież, że... Ale to mózg chociaż został. Nie, z siedmiu mózgów jest złożony. To jest, to, to wyjaśnienie zupka jest równie logiczne, jak to w więc... Widzisz? Mogę już zostać scenarzystą jakiejś serii. Nawet idzie ci to nieźle. No widzisz, nie zrobić trzeci sezon Psychopasa. Jak najbardziej bo po drugim nikt nie będzie chciał tego oglądać. Nie, bo kinówka wychodzi i po kinówce znowu ludzie cieli. chcieli. Ale, ale dobra, wracając. To fakt, że zszyto Cię ze 184 ciał, czyni Cię niewidzialnym dla kamer, skanerów i wszystkiego innego, no właśnie I bo tutaj, tutaj kamery bardzo Cię nie pytanie. widzą. Bardzo ważne pytanie, bo tak z punktu widzenia czysto technicznego, kamera to coś, co przesyła obraz, tak? Tak, no jeszcze rozumiem, skadę psychopasów czy coś. Ale obraz. Jakim cudem na tym obrazie nie ma tego gościa i w ogóle, żeby go nie było, to znaczy, że ta kamera musi go prześwietlać, żeby pokazać to, co jest za nim, a nie białą plamę. O ile, Więc... ile tych sobie teraz przypominam, wydaje mi się, że była kwestia, że ktoś twierdził, że dlatego, że kamery widzą go jako nie wiem, zlepek martwy, chciał czy coś takiego, ewentualnie to był jakiś komentarz, ale to ale, no, i tak nie ma sensu. Ale ta logika, kamery przekazują obraz, one nie Przepraszam, pomagają. co takiego? Nie ma logiki w tym, no. w tych ostatnich co, dwóch co? Odcinkach nie ma logiki. Ej, ale ty, ale my jeszcze przejdziemy do logiki dalej, za chwilę, spokojnie. Nie ma w tej logiki, no nie logiki, Dobra. czegokolwiek, tylko nie logiki. Dobra. Kontynuujcie, moje No, naprawdę. to teraz ja. To jest, to jest pierwszy plot twist, ale teraz to, co się zaczęło dziać od tego, kiedy Mika przejęła głos, to teraz dopiero po prostu no. bullshit of the bullshit nest. Ale co do Miki, bardzo, bardzo podoba mi się ten ending. Ten moment, kiedy wchodzi ending. on z, z, to słowa, all is y, bright, all is column, all is bright. Wszystko tak, jest spokojne, wszystko jest, jest i jasne. A, I am guilty. Tak. Nie, jest, I te jest... słowa idealnie pasują do tych sytuacji z końcą To znaczy ending w tej serii jest świetny. Jak chodzi o tekst, to, to jest ten. Tam jest o, po prostu kimś, to, to jest o samobójstwie, jest cały ending, ale to jest inna historia. Ale nie, ending jest on, super on idealnie celo, pasuje. On pierwsze słowa idealnie pasują do tego endingu. <laughs> możesz znaleźć zna tekst w międzyczasie, bo no, spoko, to jest znaczy fallen egoista. Dobra, ale ten, nie zapominajmy, Mika, i teraz uwaga, to jest rozwiązała zagadkę, w której okazuje się, że po prostu pieprzony Sakuya jest tak naprawdę genetycznie stworzonym dzieckiem Sybil Lasystem, który musi, do, który dołącza do drużyn inspektorów, żeby zachmurzać ich chłę, żeby mogli zejść ze służby i pojawił się problem, bo naszej głównej bohaterdze nie da zachmurzyć się chłę, więc... więc trochę mamy teraz konflikt interesów. Ale i zastanawiam się, jak można stworzyć genetycznie modyfikowane dziecko bandy tysiąca chyba nawet, mózgów. No, bo to, sobie, to jest takie level-upowanie. Pierwszy level to jest 180 ciał i 7 mózgów. <śmiew> Drugi <śmiew> level. <śmiew> jest już tego? Pamiętam, nie, nie no, bo ta matka była fizyczna. Nie no, bo w sumie nie wiem. Ta, ta matka to ona. Bo Sybilla, nie wiem, ile on może wydaje mi się, lat. nie lat. Ale mi się, może jej, mieć lat. Wydaje mi się, że to tak było to raczej coś z co że jej matka. Była to jakbyś tam podział naukowiec. Nie no, ale też teraz zależy, ile on ma lat. No, pewnie pewnie że mat... no dobra, ale Sybilla system jest chyba starszym systemem, więc jego matka już musi, więc to ciało, które ma Sybilla system, to oni wzięli z jego matki, jak ta umarła, czy? Nie, wydaje mi się, że on właśnie jest po prostu tak jak było z Makishimą, który został, w... miał być wcielony. Miał być Makishimą, chyba. On zginął na tydzień. No jak miał być wcielony do. Tego, bo pasował tam, prawda? On popełniał niby te przestępstwa, a jego sił się nie zachmurzał. No bo on potrafił logicznie podchodzić do każdego przestępstwa tak. i do kogo chcieli. To, wydaje mi się, że jego matka mogła być jednym podobnym osobą, z podobnym właśnie podejściem, i dlatego on jest jakby jej synem, synem Sybila, bo on jest jej synem, no, bo ona została po śmierci jakby też wcielona do systemu. I to już miałoby sens. W sensie, ha! To... Nie cały czas mały. Ale większy. Chwytamy <grym> cię za słowo, to ma sens. Znaczy, wiecie o co mi chodzi, że on, on, on, on jest normalnym synem tej osoby, która dopiero po swojej śmierci została wcielona do Sybira. Tylko, że ale no on cały czas jest jeszcze stworzonym genetycznie, normalnym synem tej osoby. No pan to stworzonym genetycznie, bo stworzonym przez nią, nie wiem. Czemu ja próbuję tą serię bronić? Ej, może... Czekajcie, czekajcie. Ja też może... próbuję tą serię bronić w pewnym momencie. Zaawansowana biologia. Jest, zawsze ludzie chcieli wyhodować jakieś klony czy coś w tym stylu. No, no, czy w są sposób, możliwe? Zamiast hodować, ale patrz, zamiast hodować to w tubie, to oni zrobili ten cały genotyp, zrobili go tak jakby przez in vitro i go tam, wiesz, tak jakby operowali na nim. Jakby w ale w tym momencie ale w tym momencie znowu logika umiera, bo to by oznaczało, że zona, ona musiała mieć tego stan zejmstwa do Sybilla System, tak? Bo ma zdjęcie z nim fizyczne. No tak, no to właśnie... Więc, ale zakładamy teraz, czyli ona już hodowała swojego syna, żeby pracował dla Sybilla system i chmurzył innych chłę później? Ale sam fakt chmurzenia tak. ich, innych jest bez sensu, prawda? <laughs> Czy tylko mnie się <laughs> to wydaje? No Czy no w momencie, kiedy tak chcemy się, kontroluje się właśnie parwy innych osób, parwy ludzi i na tym podlega, polega cały system? Uf, wol... Na tym polega wolność, że masz... Właśnie odpowiednią barwę, odpowiednie zachmurzenie, i tak dalej, to dlaczego robisz kogoś, kto miałby psuć porządek publiczny, który sam narzucasz? Dlaczego? Nie wiem. No. Ale właśnie, w ogóle, ale to na jakiej zasadzie? To oni może. To Sybilla z tym zakłada, że jak ktoś jest za długo inspektorem, to co? Zacznie podejmować wtedy błędne decyzje? Czy musisz. No po co? Że muszą się go pozbyć? Jest jaki powód, dlaczego muszą się go pozbyć? A może oni chcą, żeby pracował dla nich jako ten. Jako, właśnie, jeden z psów gończych, żeby mogli go w każdym momencie wyeliminować. Bez problemu. To, to, to jest jakiś Ale, ale oni w tym, ale, no i zobacz, ale w ostatnim odcinku pokazali, że nie mają problemu z wyeliminowaniem inspektora, bo stwierdzi, że Mikę mogą spokojnie zabić, tylko ją chcą jeszcze wykorzystać. Dzipy tak, dobrze. <głos> no właśnie. To serio, w każdym momencie na sama sobie zaprzecza. Nie wiem, nie, naprawdę nie wiem. W każdym razie, jeżeli lubicie Psychopasa i jeszcze nie oglądaliście Psychopasa z drugiego, omincie go szerokim łówkiem i czytajcie na kinówkę. Czekajcie na kinówkę, bo gen urobuczy wszystkich uratuje. Save today. Mówię, masakra. A jeżeli już oglądacie tą serię, oglądajcie, się, oglądajcie ją, bo robi z Media. No, nie no, to, to po prostu taki bullshit logiczny, jaki my dostajemy, to wielu, to, to w jest, jest bardziej złożona fabuła. Tak. Dobra, skończyliśmy się wyżywać na psycho I to nie jest wyżywanie, to jest po prostu widzenie, że ta seria ma ewidentne problem. Dobra, więc przechodzimy teraz ze strony jest drugiej problem. na strony 987 i... Na stronie 987, zaraz po Psychopasie, jest y, Akamegaki. U, u mnie to jest strona 1015, chyba. Ale... Tak, to jest strona już 1015, ponieważ jej Psychopasa w naszej rozpisce jest na 1000 stronach. Tak, więc nie, nie wiem, czy ja to zasługa, ale dobra. E... Dobra, wszyscy. Wszyscy poza Zubkiem znowu są na bieżąco za Kamegaki. Nie, ja też ja jestem, jestem przepraszam. A już jest tak ja jestem na drugim. Jestem. jestem na bieżąco. Wielkie roboty. Zacznijmy, zacznijmy od tego, że Anime News napisało, że to był najlepszy odcinek o kill. Stwierdzam, że się nie znają. Stwierdzajmy, że w sumie fajnie, tylko że on... Znowu, gdzie jest logika? nie ma tragedii w porównaniu z psychopasem, Ej, bo niczym ale... nie ma tragedii. To znaczy ta seria wyrzuciła równo z Mangą, wyrzuciła też logikę do kosza. Ale tak zauważyłem, nie wiem czy to tylko moje takie przywidzenia, ale pewną tendencję twórców do zmienienia tej serii w taki w zupełnie typowy Shonen. No, no tak, ale popatrzcie na to z innej strony. W Aka Mega Kill nikt nie umierał niepotrzebnie. Każdy kto umarł, to umarł na przykład w jakiś głupi sposób, żeby podkreślić, jak, jak bardzo śmierć jest głupia i tak dalej. To było wszystko w akame, ewentualnie ktoś się poświęcał. I w tym momencie przychodzi ich radosna twórczość i śmierć Main. No po prostu to jest znaczy... typowe anime-zagrywka. Main użyła swojej zdolności i nagle umarła. Także no, w Akamę, e, śmierć mam... była wykorzystywana w jakikolwiek sposób do rozwoju chociażby głównego pokrytera. A ja mam... Ale śmier a śmierć Main mogła być wykorzystana dobrze. Tyle, gdyby nie wycięli tak, tak, tego arku, Gdyby nie wycięli arków i gdyby Tatsumi i my, jako para, dostali chociaż połowę tego czasu, co w Machu. Ale ja mam wrażenie, znaczy ja mam taką pewną śmiałą teorię, mianowicie po prostu ktoś wśród fanów zrobił e, ankietę i tak dalej i wyszło na to, że seria będzie bardziej popularna, jeśli ten, jeśli... Tatsumi zejdzie się z Akame, więc wiesz, ale więc zdecydowali przyglądając... się to wszystko rzucić, ale nie, nie, nie, ja nie mówię o fanach ze świata, tylko mówię o no, ludziach, którzy w są Japonii. w Japonii, to jest ta nie, różnica dosyć przecież... spora, tak? o ludziach, którzy płacą za to w jakiś sposób, no, tak. generują ale pieniążki. Bo... bo patrząc po fanach ze świata, to... to ogólnie nikt nie wie, kim jest Akame, więc... A no przynajmniej tak uważają. tytule, bo po... tak? Jest ty... tytule, ale w ogóle Postać... to, że Akame ujawniła jakieś emocje, to jest dziwne. I nie, nie, nie, no te... to akurat w miarę pasuje, no. No tak, ale... Ale to, to jeszcze, to już przemknęło oko na to, ale mimo wszystko... Pojawiające się w połowie walki, jakiś potwór, po co... Ale dobra, a teraz przejdźmy tak do... Już właśnie nie o Mandze, tylko o samym odcinku. Że... No, zapomnijmy o Mandze. Że... Mówię, odnoszę wrażenie, że ta seria jak wcześniej, ona była, no wiadomo, że jest shonenem, ale była taka trochę nietypowa, trochę inaczej zrobiona, trochę z innej strony pokazana, tak? To teraz zaczęła się zmieniać w takiego typowego shonena. Wiesz, to poświęcenie ostatnim ciosem, to, że... Wave zaczął się wahać i on pewnie nie to że, to, że, to, że nagle Kurome zaczęła walczyć ramię w ramię z Akame, gdzie tak. normalnie przecież w tej mandze Kurome by jej biła trzy razy kose w plecy tak. i walczyła dopiero z tym potworem, mając ją jako swoje zombie, tak to samo, jest bardziej logiczne. No, tak samo no. z Wave'em przecież. Wave by się nawet nie zaczął zastanawiać, czy coś w tym stylu, tylko Wave po tym arku z Wildcantem zrobił się dosyć twardy i przecież on by na pewno nie zarzucił swojej walki, robiłby to przynajmniej dla Kurome i na pewno by z nimi chciał walczyć. No, daj no spokój. i Tatsumi musiałby go trzymać bardziej niż przerwać na chwilę i powiedzieć mu dwa zdania, tak? No, wiesz, no, mimo wszystko, no, przyznajmy to sobie szczerze, Waif jest silniejszy od Tatsumiego, no. No... Yes. Nie no, nie, no ob, w ostatnim chapterze mangi Tatsumi e, went to madness i jednak e, myślę, że w tym momencie nic go nie zatrzyma. No dobra, no, ale lecz tak o chodzi mi ogólnie i, i też o ten moment, kiedy wiesz, kiedy w serii, że tak powiem. No, to... no tak, to... tak, tak, ale ogólnie właśnie patrząc na, przez anime, odróżając mangę, to ta wave powinien być silniejszy. Tak, w ogóle, znaczy... Nie... No, no... no. Um... Już, już, już nawet nie mówmy o poziomach siły, ale mimo wszystko sam fakt, że właśnie Kurome zamiast po... zaatakować jak Chamy, kiedy pojawił się potwór, czy to byłoby nawet ciekawsze, gdyby one walczyły i ten potwór im przeszkadzał. To by też dodawało jakieś może a, tak Ale tak to było typowe, jak... szany nowe zagranie. I jeszcze po rozumiem, jakby, jakby okazało się, że jeszcze nawet Bym rozumiał że tego potwora, chociaż też nie podobałoby mi się, gdyby one, nie wiem, po, po walce razem z tym potworem stwierdziły, że jednak się pogodzą, co byłoby totalnym debilizmem, mm -hmm. ale w sensie, chociaż tam fakt potwora miałby sens, a tak to on się pojawił, żeby, nie wiem, zapchać nam minutę czasu. Nie, ale szczerze mówiąc, gdyby ta seria była taka od początku, to jeszcze spoko, ale ona się tak zmieniła dopiero no po właśnie. ostatnich paru odcinkach, jak to zarzucili mangę. Oni, rozumiem jakby poszli swoim torem po prostu, ale oni zmieniają cały styl, taki wydźwięk tej serii, no to mi się nie podoba za bardzo. Nie no mówię, przecież porównajmy po prostu ostatni chapter mangi w porównaniu do ich dwóch ostatnich odcinków to jest przecież absolutnie inny poziom. Przecież... Ja, ja, ja, ja, powiedziałem, ja siedziałem w szkole, pożyczałem internet od kolegi tylko po to, żeby przeglądać rawy na internecie, jeszcze jednocześnie kradną ze szkoły prąd pożyczoną ładowarką. Bo... No, ale przecież ta sumi went absolutely mad. To, co się tam wyprawia. Znaczy, to, jako... to było do przewidzenia, co prawda. się ale... sobie uświadomiłem, że tego czapteru jeszcze nie czytałem. No, ale no, i wyobraźnie... Czy... Ale i Mai nie musiała umrzeć. No, no. nie musiała. Bo pamię... bo po co serii... w serii mają uśmiercić dobrą postać, której która jest poświęcone tyle jest... czasu na zajście się z naj... dokładnie To jest podobno najulubiona postać autora mangi, więc też On nie wie. bardzo chcę jej uśmiercać. To jest dokładnie tak samo jak wszyscy, którzy myślą że Sasuke umrze w Naruto. On no, tylko stracił łączkę, spoiler. No nie, no ale to nie mógł umrzeć, no to jest oczywiste, no bo to też jest ulubiona postać autora, no nie wiem no. czego wy oczekujecie. Znaczy, Makama Augustine'a ma ulubiona postać człowieka, który to rysuje. To, to jest inna historia. To jest, ale to, to jest inna historia, on nie pisze to. No dobra, ale on nie ma w swoim portfolio takich dobrych serii jak Pie Fifteen Bishojo. tak? Tak, no, jak... Tak. No właśnie. No, jak go... go, go kursen, no, no, go... No, go... Nie, ty. No, Vichod, że jest serią taką, że... Tak. Że... No, nie ma nic do niej startu, tak naprawdę, no. Każdy ją tak. widział, każdy wie, o co chodzi. Tak. Dobra, Zubek, teraz... Myślę, że możemy dać już spokój chyba Kamem. Ale ogólnie odcinek nie był tragiczny, tylko... Szko... Ciągle szkoda, nie że to też mangi. Znaczy, powiem tak. Odcinek był tragiczny i jego największym problemem jest to, że ewidentnie czuć, że to, że oni, że studio po prostu nie umie zrobić nic samemu, bo to jest bardzo duże odejście od tego, jak Gakamę wyglądało i jak powinno dalej no, wyglądać. White Fox się nie postarał, no. Ale muszę, właśnie, ale no jeszcze ja to muszę poruszyć, no bo ludzie tak samo, już pisaliśmy o tym na grupie i... To było od razu jak podcast wydaliśmy, było tego samego dnia, gdzie ludzie pisali, czemu tak robią? No robią tak, ponieważ tą historię trzeba zamknąć, nie mogą zostawić jej otwartej, bo Błakama nie dostanie drugiego sezonu, cokolwiek sobie nie powiecie. Manga nie sprzedaje się tak dobrze, to anime też, jak bardzo dużo osób by się nie mijało, bo ono się dobrze nie sprzeda, więc muszą zamknąć tą historię i to jest po prostu reklama mangi, która może coś tam drygnie, ale w serii nie ma nawet 50 najpierw sprzedających się mang, to o czym my rozmawiamy? Poza tym to nie, nie, nie będzie Brada Huda, bo ta seria właśnie nie sprzedaje się dobrze, naprawdę jeżeli zakończą ten arc i zrobią kolejny, co nawet szczerze lekko wątpię, to musiałby następny musiał być naprawdę świetny, żeby jednak ktoś rozważył remake anime. Na, na, na to bym nie liczył. Nie no, nie wyjdzie na nigdy remake animat. Mówimy o tym, że no, oni musieli to zakończyć, no bo przecież mogli zostawić otwarte zakończenie i nigdy nie wydać drugiego sezonu, jak na przykład Spice Wolf, który dostanie oczywiście o... trzeci sezon w 2028, jak już ustaliliśmy. Tak, jak, dokładnie. I... Jak to no, dobra seria. No, no to, dostanie, nie no, to dostanie, dostanie, zostajmy przy tym, że Akame dostanie remaster razem z trzecim sezonem Spice and Wolfa. Dobrze, tak. ale trzymam cię za słowo. I za, i za anime One Punch Man tak. Hej, ale nie żeby coś na Animu One Punchmana mogliby zarobić trochę. Znaczy na pewno by zarobili, tylko że wiesz, jak widzisz, jak te chaptery w mangi wyglądają. Poza tym jeżeli zrobiliby serię TV to nie wiem, 12 odcinków wyszłoby poza materiał, który mają prawdopodobnie. Nie, no co ty nie aż tak. Czyli za jakieś 20 lat może dostanie anime ja no. właśnie, co inne się po, po, po, pokazują te czaptery mangi? Bo w sumie nie, nie widziałem Punch, dalszej no? historii Kinga. One Punch Man, dalsza historia Kinga chyba jest zrobiona w manga, Ale manga wychodzi różnie, bo... Um, no, powiedzmy, autor... No, to jest człowiek, który rysuje właściwie. To jest... No, widać, jak to wygląda. Jak ktoś widział One Punch Man, to wie, jak to wygląda. To jest po prostu cudowne. O, to jest koleś, który potrafi ten sam czap trzy razy, bo zmieni jedną stronę. I dlatego trzy razy przerysowuje to wszystko. Nawet widziałem... Uwaga, uwaga, czekajcie, bo to jest, zostałem oznaczony na poście na Facebooku, najlepszy tekst, teraz na wizji zostanie poruszony. Krystian Bogudzki pozdrawiamy, jest to, przybliżam jego sylwetkę, jest to kogoś, który ma na awatarze i uważa czysto serio, że Mahoka jest jedną z najlepszych serii, jakie powstały. Cytuję, tak. Kata Nagatari to już w ogóle y, p, ocena 5, fabuła strasznie prosta, do tego ta kompozycja, jeden epizod, jeden miecz, strasznie płytkie dialogi, jak to oglądałem w drugim epie, to pomyślałem to samo, co główny bohater, ona dalej ma zamiar ciągnąć tę bezsensowną rozmowę, tytuł nie oferuje nic nadzwyczajnego. No proszę. Pozdrawiamy kolegę. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy kolegę jak najbardziej. To, a ja idę wstawić tam swoją recenzję. To bardzo dobrze. A dobrze, tutaj... ty ja skończę o A, bo ty moją... zostałeś oznaczony ja, przez samą. Ci, to, a... odpowiem, ci, odpowiem ci do końca, Zubek. Znaczy on, to wychodzi czasami, no naprawdę. Nie ma to chyba jakiegoś określonego cyklu wydawczego, czyli może raz na miesiąc wyjdzie. na z Webcomixem to Ostatni autor zaczął robić tak, że wrzucać po jed jedną trzecią chaptera, potem za chwilę kolejną część i też raz na miesiąc, raz na dwa. Czyli to, na to trzeba czekać, trzeba się ustawić w cierpliwość i śledzić na bieżąco. No, a czekaj, bo właśnie tutaj ktoś napi napisał ten sam tym, żeby napisać coś o Experiments Line, a ja muszę tylko skwitować, że to jest bardzo dobra seria. Bo nie wiem, w jakim to jest kontekście, ale że to jest bardzo dobra seria i jest jak najbardziej godna polecenia. Zastanawiałem się, czy nie wziąć jej do tej rozpiski, ale uznałem, że nie pamiętam z niej aż tyle, bo oglądałem ją po raz pierwszy z 11 lat temu, a po raz drugi z 5 lat temu, może 7, więc tak pamiętam to strasznie średnio, ale biało psychodelią, naprawdę i to, to trzeba przyznać. To jest teraz Twoja seria, więc. No właśnie, Teraz mamy. górę Kokkuri-san. Tak. Tak, dokładnie. To jest seria, na którą natknąłem się przed wczoraj wieczorem. Otóż miałem nadrabiać serię, które oglądam, żeby mieć się o czym wypowiedzieć, choćby i takie jak Amega Kill. Ale tak. Coś odpalałem w kartach wszystkie serie, żeby oglądać. Te, które mam obejrzeć i żeby je na pewno obejrzeć, nie zapomnieć o nich. I tak sobie klikałem, klikałem, klikałem i przez przypadek kliknąłem w ten link. No, a że opis mi się nawet spodobał, to znałem, czemu by nie. Gdzieś tam jeszcze na internecie widziałem obrazki z tej serii. No i tak oto obejrzałem pierwszy odcinek. Powiem, że w połowie mój mózg wybuchł. Otóż, Góra kurisan, to jest seria jak najbardziej średnia. To trzeba powiedzieć. Ona jest średnia, naprawdę. Ona ma średnią kreskę, średnią muzykę. Postacie w sumie też są takie sobie. No, poza główną bohaterką może. Ale tak to one są dosyć sztampowe. No może są nawet dobrze zrobione, ale bardzo, bardzo stereotypowe. Dobrze. I sama seria zaczyna się tym, jak Główna bohaterka, e, Ichimatsu, kochina, w, w iście horrorowej aranżacji, w ogóle wszędzie ciemno, jakieś e, czerwony księżyc, e, te mgła, nie wiadomo co, bawi się w grę e, właśnie Kokkuri. Kokkuri polega na tym, że mamy 10-jenówkę, 10 jest na kartce, na kartce mamy wypisane znaki, jest tam też takie i nie, mówisz kokkuri, sam wzywam cię, odpowiesz na moje pytanie i ta dziesięciojonówka tam <śmiech> ma, znaczy, ma duch poprowadzić twoją dłoń żeby odpowiedzieć na pytanie no i po wypowiedzeniu tych słów i po stwierdzeniu przez narratorkę, że nigdy nie można bawić się w tą grę samemu nagle otwiera się okno i, potrafia, i pojawia się zdyszany po najprawdopodobniej biegu żeby zdążyć y, liść duch, czyli kurisan tytułowy. Y, oczywiście główna bohaterka, która nawiasem mówiąc ma design bardzo, bardzo nisko budżetowy i nie, wy, nie wyraża samych emocji, a także sama mówi o sobie, jakoby była lalką i lalki nie odczuwają emocji. Oczywiście zamyka okno i twierdzi, że nic się nie stało i wzywa dalej. Kokuri sam wybija szybę śrubokrętem i wchodzi, bo widać, że to jest lisi demon, a ona każe mu wyjść i oddać pieniądze za szybę. No i tak się jakoś spotykają. Później, wiadomo, on przychodzi parę razy ale jest bezużyteczny, nie potrafi odpowiadać na większość pytań, albo nie wie, albo nie chce, jak zapytany o pogodę chciał ją wygooglować. Ale też zauważa, że sama kochina mieszka sama, sama kochina mieszka sama, no inteligentnie powiedziałem, w każdym razie kochina mieszka sama, jej jedynym jedzeniem są zupki instant, od których jest uzależniona i w ogóle wygląda to strasznie smutno, więc postanawia zostać jej tam pan, panem domu i gotować, yy, robić zakupy, sprzątać i tak dalej, i tak dalej. No i ta seria brzmi jak takie typowe shoujo dla małych dziewczynek, no ale nie. Nie, brzmi jeszcze jak typowa komedia sezonowa. Tak, ale nie. Yy, otóż... Wiadomo, mamy tak, że co parę odcinków pojawia się nowa postać, z reguły co 1-2. Teraz yy, na, jestem na bieżąco, no teraz się nie pojawiało za dużo nowych, ale yy, jest, yy, yy, jest yy, takich trzech głównych bohaterów poza kiną. Jest to właśnie yy, Kokurisan, jest to Inugami, czyli bliżej niesprecyzowany płciowo yy, psi-demon o którym zaraz powiem, no jest Shigaraki, który jest y, jenotem. I są to postacie dosyć nawet barwne, no Shigaraki jest po prostu taką typową y, łazą, który pije, chce wyrywać dziewczyny i tak dalej, jest takim najstarszym z, z nich wszystkich i ogólnie raczej jest taką, takim przegrywem życiowym że strasznie próbuje od wszystkich wiadomo wyciągać pieniądze i, i tym podobne. Ale wiadomo, postacie są przewidywalne dosyć niektóre, więc wiemy, że oczywiście pokaże swoją dobrą stronę kiedyś i tak dalej, i tak dalej. A inugami to jest właśnie no, psem i ten pies od Szczeniaka. Leży... Ale nie jenotem Nie, nie jenotem w ogóle o, o przemienianiu się wienota też jest gaki i nawet całkiem spoko, ale e, on był psem i było smutno i nikt go nie chciał przygarnąć i nie zaznał nigdy miłości, tylko kochina zwróciła na niego uwagę, więc jak się umarł i odrodził się jako duch, to uznał, że się w niej zakochał, ale e, on jest randomowo raz facetem, raz laską, bo w sumie nawet nie pamięta, jaki był płci. I tyle o bohaterach. Okazjonalnie pojawia się jeszcze na przykład Yamamoto-kun, który jest kosmitą i wita się z innymi, wystawiając palec i yy, kiedy zaczniesz z nim palec, to jest rozgłos światła, a Yamamoto mówi E.T. Logiczne. E. <laughs> tak, choćby a. to. Jest Tama, która jest kocim duchem. Jest Jimeko, która... Nie potrafi znaleźć sobie przyjaciół, więc uznała, że będzie dręczyć kochinę, żeby ona się z nią zaprzyjaźniła, a kochina ma w to wywalone. I co jest w tej serii takiego nietypowego? Otóż, uwaga, bo tutaj powiem coś bardzo głupiego, widzę w niej pewne przesłanie i drugie dno. O, to, to, o. Prawie, to prawie jak to tam i Galaxy. I, ale nie, i teraz muszę to wytłumaczyć, bo pewnie już wszyscy, którzy widzieli ten... To anim czyli jakieś, nie wiem, może z trzy osoby, wezmą mnie za debila. <śmiech> Więc tak, bardzo ciekawy jest pokazany pewien kontrast. Otóż sama animacja głównej bohaterki, jak już mówiłem, jest naprawdę niskobudżetowa. Jednak, gdy chociażby w pierwszym odcinku bodajże, Kokurisan ją opuszcza, bo go wygania. Nagle animacja się zmienia, wszystko traci lekko kolory jest już animowana normalnie, jako dziewczyna. Jest pokazane no, takie sceny złacujące dramatem, gdzie ona siedzi w domu sama, płacze, nie wie dlaczego płacze, że ona chce, żeby wrócił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są sceny, kiedy ona jest normalnie animowana, są naprawdę okazjonalne. Jednak każda z nich jest w takim momencie, który pokazuje, że pomimo całej tej otoczki, tej komedii, tego ogólnego bezsensu ta seria jest swego rodzaju małym dramatem. Na przykład, nie wspominając takie takie gagi typowe... Od... Yashiraku też jest w sumie dramatem. Tak, pomijając już gagi o tym, jak ona mówi, że na przykład to wcale nie jest tak, że oni muszą istnieć. On jest duchem, może, tak może on tak naprawdę nie istnieje, może to jest tylko jej wyobrażenie jako małej, samotnej dziewczynki i tak naprawdę żadne z nich nie istnieje. To jest przeistoczone w gag, ale można z tego coś wyciągnąć. i e, Tak, samo. Jak tak, jest... zobacz, tak samo jak bardzo głęboką historią jest Kilo Kill, jak znajdziesz 17, no i tak naprawdę odnosi się do dorastania, przejęcia kontroli przez korporację nad światem i tak dalej. No, oczywiście. Dokładnie. Tak. E, z tym, że mówię, po prostu to są takie wycięte sceny i można by było o tym zrobić, nie wiem, sequel pokazujący tą historię jako smutnej jako dramat smutnej dziewczynki bez przyjaciół. E, I na pewno by przeszło, ogląda, oglądał, nie, nie, jak za to e, ogl Oglądał jak najbardziej. Ale jeśli chodzi o same gagi, bo to jest oczywiście komedia, parę razy śmiechłem nawet dosyć mocno, podoba mi się podejście twórców robią sobie, krótko mówiąc, bekę ze wszystkiego gagi, gagi no, sięgają naprawdę astronomicznych wysokości typu właśnie Yamamoto Kuna no bo dajcie spokój kosmita, który wita się z innymi ET, ale nikt, tego, nikt nie zauważa, że on jest kosmitą, bo wszyscy go lubią i on zawsze jest dla wszystkich pomocny. <śmiech> Czyli, czy czy czasami uważają, że coś jest z nim nie tak? Nie, tylko tylko Kuli sam twierdzi, że coś jest z nim nie tak. Wydaje I... mi się, że... Pod... Podobno kojarzę, że w... to że nas w serii był postać mechanizały Kuna, który był robotem. Ale... Właśnie też chyba nigdy nie zauważył, że jest to o ile dobrze <śmiech> pamiętam. Tak, oczywiście, żeby nie było, Kochina też nie pochodzi z zwykłego domu, na przykład w szopie są różne zabytki z od gł głowy, od poprzednich głów rodziny, choćby i pudełko rzucające klątwę, na które natknął się Kukuri-san i nie zmieniło go w dziewczynę, co w sobie on i tak mógł zmieniać postać, więc było trochę bez sensu, ale nieważne i w środku była kartka o tym, że, bo na pudełku było napisane nie otwierać, w środku była kartka z tekstem w stylu było nie otwierać frajerze, po czym po odcinku Kochina znalazła mu zwój, na którym były kolejne wskazówki, o tym, kolejne wskazówki o, o tym jak zdjąć klątwę i brzmiały one bardzo podobnie. Super, może polecimy dalej. No dobra. To w każdym razie fajna no komedia. możesz nam te gagi opowiadać całą noc. a Do trzeciej godziny dobijamy. Dobra. Ale zabawę z serii. Nie, to ja tylko parę gagów wymieniłem takie, żeby zachęcić. W każdym razie 6 na 10, ale bardzo przyjemnie się ogląda. No znaczy 6 na 10. Taka truja, mocna truja, na pewno nie słyszą. <śmiech> Może nawet 3 minus. Ty dużo opowiadasz o tej serii, niż prawie my o psycho -pasi jakamy. To trzeba było Dobra. mi powiedzieć, straciłem starciem czasu. Nieważne, mam jeszcze trzy punkty, o mój Boże, i o jednym mógłbym jeszcze się rozprawiać pół godziny, ale to, nie, nie będziemy tego bardzo skipać, ale tyle można. Dobra, lecimy, Sword Art Online, dlaczego mówimy o SAO? Ktoś zapyta, SAO to gówno, spalić, herezja, szatan. Dlaczego mówimy dlatego o SAO? Bo SAO od czterech odcinków jest dobre. Tutaj powinny być fanfary w tle. Tak, dobrze, będzie, fan, będą fanfary. Nie, bo ja, bo ja kleję ten odcinek, więc nie będzie. Czemu? Bo mi się nie chce. Tak. Y, dobrej w tle. Sao, czyli y, mamy teraz Ark, który nazywa się z Rosario, o którym już mówiliśmy dwa tygodnie temu, że jest całkiem niezły. I teraz pojawią się dwa kolejne odcinki, które są dalej dobre. No to jest dziwne. No, i ja nawet na tą sam... serię. Bardzo, no może nie bardzo dobra, ale wyśmienicie się i ogląda, o. Trzymają poziom ciągle. Desułownie. Yuki jest świetna. Tak. Po prostu Seiji odwaliła kawał świetnej roboty. Kirito w arku nie jest w żaden sposób denerwujący, a to już naprawdę sukces. Kirito pojawia się ile? Dwa razy? I dwa razy ma po prostu scenę, że jest badassem, który jest z boku historii. No, i tu w tym bardzo pasuje. Przecież ta scena, jak oni tam wy wyzywają pod tym bozrumem tych 40 i nagle za nimi idzie kolejnych 40, a na nich biega Kiri, to, to było przecież zajebiste. Tak, oczywiście. A mnie się w tym arku najbardziej właśnie podoba to, że, podoba to, że jest pod trochę więcej tego realnego świata i tej psychologii, choćby i same relacje Jasony z matką, no to jest zawsze ciekawe od spocznia, kiedy nie są to relacje Subuhy i Hirito, tylko jakieś Właśnie normalne Tutaj to, to reklama, jak ktoś chce więcej realnego świata i Yasuny, to ja dzisiaj pisałem o tym posta na pewnej grupie, ale ja jej cały czas nie powiem z nazwy, bo potem będzie, że, jest, że mam coś z głową. Ale pisałem post na takiej dzisiaj pewnej grupie na temat Sword Art Online Progressive. Więc jeżeli ktoś nie wie czym jest Sword Art Online Progressive, to to jest taka novela, która wychodzi raz do roku. Jest pisałem przez tego samego autora co zwykłe SAO. I skupia się na tylko i wyłącznie pierwszym marku, czyli tym, który wszyscy kochają. I opisuje go piętro po piętrze. Nie jest to po prostu wracanie do historii w jednym odcinku i tak dalej. Tylko tutaj mamy to. Bo wiemy jak się gra zaczęła z oczu w Kirito, tak? Że był beta testerem, dołączył do gry i tak dalej. Tutaj widzimy jak Asuna zaczęła grać w Sao, jak, jak wszystko się zaczęło i to jest zmienione jak spotkała Kirito, ponieważ tutaj nie ma tych przeskoków, więc spotkała go już na pierwszym piętrze, mając tam jeszcze innego swojego partnera, który na początku gry spotkała, więc jest całkiem ciekawie. To jest ważne do notowania, więc polecam Sword Art Online Progressive, jeżeli ktoś chce więcej matki Asuny i Asuny. Mm. I bardzo ładnie wygląda manga w sumie. Znaczy, inaczej wygląda niż ma, ale z tym mi się podoba. Zapamiętaj. Nie, ale to w sumie zostało bez spoilerowania, znaczy spoilerowania dalszej części tego arku, to nie ma co mówić, no bo to są tylko walki i to, że nie... No, ja mogę rżnąć głupa i próbować zrobić domysły, o co tak naprawdę chodzi Juri ale... z mówieniem Nissan i tak naprawdę z trollingiem w openingu i z tym, jak się zakończy Ark, mogę to mówić, tylko po co? Dobra, Oni wszyscy uczyni, wiedzą, to jak może. to się skończy. Dawaj, nie, nie wiem. Zbieram, jak naprawdę, to się skończy. Ale wszyscy my wiemy. Ja nie wiem. Tomek nie wiem. Tomek, wie. y czy chcesz, żeby... Nie chcę. To jest... Póki to jest, jest dobre, nie przyjdzie mi za No właśnie, jest dobre, więc nie rozmawiajmy. Sao ma bardzo krótki spoiler run, bo tylko 4-5 ale to nie ma znaczenia, więc Dobra, możemy teraz opowiedzieć coś tak, bez spoilerowania, czy nie? Nie, przecież teraz, ale teraz już możemy, przez ca całą tą część, którą teraz mamy no. podcastu, możemy spoilerować dowoli. Więc lecimy, znaczy nie możesz spoilerować mangi Kiseidzu, tak? No, na no to spokojnie, nie Więc lecimy, Kisage, nie na... więc lecimy e, czytam dokładnie z rozpiski, jak aktualnie napisałem Kiseidzu, dwukropek, jesteś Bogiem dlaczego zaraz z tego przejdziemy, czy chce ktoś zacząć o ostatnich dwóch odcinkach Kissage'u o podwójnym specjalu? Bo siłą rzeczy, jak zaczęliśmy nagrywać, wyszedł dziesiąty odcinek, ale no, nikt go nie obejrzał. Tak niestety. Ja. Jestem w połowie dziewiątego w ogóle, ale to mi nie przeszkadza. No właśnie, no i teraz przejdźmy do tego, co mi się bardzo nie podobało w odcinku. Chwaliliśmy w ostatnim podcaście Kiseidzu o to, że podchodzi fajnie do tematu związku i widać, że jest serią dorosłą i tak dalej. I teraz dostarliśmy <grym> dwa do tak. odcinki, które są na swój sposób. Z tego, co czytałem, one są wprowadzeniem do jakiejś kinówki, która ma wyjść. Więc nie wiem, ten bohater przeżyje, cokolwiek, ale to ma być jakieś wprowadzenie do kinówki, dlatego był odcinek podwójny. Nie mam pojęcia. Mogę się mylić, ja tylko mówię, jak mi się wydaje. No i dostajemy jakieś. Absolutnie losowego Parasite'a, który y, mówi, że nie zabija ludzi, a zabija ich, zmienia swoje twarze i w sumie Bóg wie, co z tego wynika. Cały developing postaci głównego bohatera, jak on się nazywał. Teraz cisza. Wszyscy <gry> jerałem <grym> się serio, bo nigdy nie powiem, się bohaterza. No, Shinichi. właśnie, bo cały czas nigdy. Zostajemy przy Izumi, bo brzmi lepiej. Więc głównego bohatera Izumiego, yy, który był robiony na chipa i w sumie się zmienił, co nie chcę, że powinni przecież liczyć na duży plus. W sumie można liczyć to na plus. Ale mnie to znaczy mówiłem już wcześniej, bo wiedział, znałem te wydarzenia z Mangi. I wspominałem coś wcześniej, że fajnie jest, że bohater jest dynamiczny, ale troszeczkę za, za bardzo taki. Znaczy ja rozumiem, że on się zmienia przez to, że. Yy w ogóle ma... Połączył A ta zmiana się jest zbyt nagła i trochę... Znaczy chodzi mi jest o ten po prostu brak emocji. on się zmienił tylko fizycznie i trochę na psychikę mu siadło, to okej, okay, ale ten brak emocji to jest... No, coś... Że absolutnie znaczy... po prostu. Że to jest po prostu tak, że to nie jest pojęcie ci w twarz, ale widzisz, że on jest dokładnie parasajtem. Się staje w przeciągu, o w tym momencie, kiedy Migi tam uzalepił jego serce, to w tym momencie stracił całe człowieczeństwo wie się to trochę wolniej na zasadzie, że coraz... Że... Nie wiem, wcale na czoło mnie może dwóch odcinków tracił powoli te emocje. Jeśli na przykład Zagradł tak rozmawia i... normalnie, ma te emocje i na przykład mu się wymysknęło co to powiedział o tym psie, że to jest kawałkiem mięsa, a nie, on wziął tego psa wyrzucił go do śmietnika i no przecież w tym nie ma nic dziwnego, przecież on kurwa nie żyje, więc wyjdź spierdają. No, ja to, to jest, to jest właśnie to trochę drażniej w tym momencie, że, to, że nawet on nie pamięta to wygląda jakby nie pamiętał, że jak się zachowywał nie no, to, to, znaczy, no, to, to jedyna jest trochę logiczna, bo no, nie widzi po prostu te, żadnych błędów w swoim zachowaniu, bo dla niego to jest naturalne. Tak? No to tak, jest tak, ale a wiecie wiesz. co mnie zastanawia, jeszcze taka a w ogóle tych odcinków, to że ja jestem, ja, man, ja mangę mniej więcej skończyłem yy, czytać, wtedy co sobie taki spoiler zapuściłem, jak... Yy, ten parasajt ze szkoły yy, bił się, tak, znaczy kobił tego typa w filmie. I tak. wiecie, że do tego momentu, manze, te, nie było ani słowa w ogóle, znaczy nie było pokazanej żadnej sceny yy, z ojcem po powrocie, ani o tym, że on zaczął pić, ani nic w tym stylu. I tak się zastanawiam, czy ten montek się rozwinie. Znaczy może po, może po prostu pozamieniali trochę wydarzenia. Znaczy może to będzie, później, nie. to nie wiem, ale tak. I, nie, i to, że nie to... będzie miało znaczenia. Miejmy nadzieję, że adaptacja będzie. No.. Nie zrobią nam White Fox 2.0 tych baka Kill, nie? No, no liczmy na to, że będzie inaczej. Bo.. bo, bo my tego my, nie chcemy. My, my nie chcemy tego nie chcemy tego, żeby Mathaus nam to robił. Ale.. Nie wiem, ja mam gdzieś nie czytałem, mam zamiar przeczytać, ale na razie obejrzę, nie wiem, bo jest dobra. Powiem, że trochę bardziej mi się podoba e, design postaci w e, w anime. Jest taki, no, wiesz, odnowiony, ale jest też troszeczkę inny niż w i Nawet bardziej mi się podoba ten zrobiony anime. Aha. Dobra, ja jeszcze chcę kontynuować swoje Tylko płacze, co mi się w Kissage'u nie podobało. Kolejna rzecz, która mi się nie podobała to po prostu seria dorosła, wszystko fajnie, ilość przypadków, jak mnie to denerwuje. Nie masz pomysłu na prowadzenie fabuły? Dodaj przypadki. Główny bohater robi coś głupiego, wiadomo, że obok niego stoi Kanahana Zawa. Tak. Główny bater akurat odwraca się w dowolną stronę z głupią miną, stoi obok Kanahana Zawa. Główny bohater akurat przechodzi ulicą w całym mieście i spotyka jakąś laskę, obok przechodzi Kanaha Zawa. Wiesz, ona jest wszędzie, przecież były sezony, gdzie to tak. wszędzie podkładała. Wiem, każdy kto oglądał film tak. Jesteś Bogiem, ten, ten, no, to wie, że to jest dokładnie ten sam tak. poziom braku pomysłu scenarzystów, ale ten, jeszcze co jest najważniejsze, trzeba zaznaczyć, że no, Izumi jest największym. Bastardem w tym roku w anime, bo jak trzeba paring napisać, to nikt nie miał tak dobrze, że uganiała się za nim Kanahanazawa tak. i Sawahiro Miyuki. Dobrał sobie dwóch, dwie najlepsze sędziów w branży, więc. No i bardzo dobrze. Więc może pimpować. No właśnie, a swoją postacią to jest. Swoje... Boże, postacią, swoją drogą to ta. To, to poza tym, że oczywiście moja ulubiona aktorka głosowa, Kanie Mishimie podkłada głos, to ta pani, która jest medium, to ona jest całkiem fajna akurat. W do upierdliwej e, Kany Hanazawy. Oj tam, oj tam. Oj tam. Ej, to była dobra postać do momentu, kiedy oni zaczęli z jej robić jakiegoś upośledzonego komik <śmiech> No cóż? Bywa. Nie, seria naprawdę ma porębiegumę, to po Odcinka, które denerwują. No ale mimo wszystko może więcej ich nie będzie i... Mimo wszystko to nie jest Psychopass. <laughs> tak. w tym Boże, momencie ja, wykańcza... Ja, do... wykańcza nas... nie jest tego psychopasa. Bo to ale, trzeba. Wiesz, nie, ja nie hejtowałbym, jakbym nie dał pierwszą sezonowi oceny 10. Ja nie hejtowałbym, gdyby nie fakt, że pierwszy sezon był świetny, miałem hype, Naprawdę dobry, a dostaję coś, coś czego nie, mógłbym nie oglądać, bym się cieszył. Chociaż straciłbym powiem, naprawdę niezłą komedię i nielogiczne wytłumaczenia. No, tak. Ale nie... No, całego pas wy wy ten wykańcza limit głupoty naprawdę na przyszły rok chyba. Nie, nie, nie... To, to, to... Znaczy, znaczy, wiesz, że dużo takich serii wychodzi, które mają poziom głupoty naprawdę... Tak, nie wiem, ale... To nie jest problem. Ale większość tych serii to nie jest drugi sezon świetnej serii. No dobra. Można, można by tak powiedzieć. Yy, mówię, jakbyśmy zrobili zawody na najgorszy sequel, to, to byłoby wielkie starcie Psycho Passa z w tym roku. Tak, a jakbyśmy zrobili ogólnie na najgorszy sequel, to do, dorzuciłbym do tego jeszcze dwie serie. Podaj tytuły, czy napisz chociaż. Ty jestem Czekaj. ciekaw. Lesiu, Lesiu zgadnij. O czym? Jakie tytuły jeszcze bym dodał na, w najgorszych sequelach, ale tak ogólnie? Eee, myślę, że spokojnie moglibyśmy porozmawiać w tym miejscu o drugim sonie Darker Than Black. Bo ja też o nim myślę. I myślę, że spokojnie moglibyśmy porozmawiać o drugim sonie Baka to Testo. E, tam nie był drugi. Nie, on nie istnieje. A to. Dobra, zrobię nam się to, bo zostaną ostatni punkt, ostatni zubek, dopisałeś to w ostatniej chwili, możesz opowiedzieć o Magii Park który widziałeś tuż przed... No to widziałem po prostu ostatnie odcinki i chciałem tylko powiedzieć właśnie o tych yy, dwóch odcinkach, które są, które przed chwilą, przed chwilą bo parę godzin temu oglądałem, Mianowicie... Yy, w ogóle całkowicie za, całkowite załamanie konwencji, już nie było event of the week, bo. Główny bohater się rozchorował i właśnie przez to mamy odcinek z Haremem, prawie jak w Inubatu, ponieważ główny bohater po tym jak się rozchorował, to ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić taki magiczny strój, przez który wygląda się zupełnie jak on I jedyna jest różnica to takie, że masz taki jebitny zamek na głowie. Taki jak od tego. Taki jak od brudu, e, to, się... to masz na czubku głowy. I zawsze wszyscy się pytają, co ty masz na głowie? Nieważne. I nie jest ten temat dalej poruszany. I po kolei do szkoły idzie każdy z trzech zwierzaków oraz sento w jego przebraniu. I każdy z nich natyka się na te same osoby i szczególnie na jedną dziewczynę, która komuś chce wyznawać miłość i na współpracownicę. I z tą łaską jest tak, że za każdym razem pada temat Działo się coś w szkole? Nie, nic ważnego. No i e, sen to sprawiła, że ta dziewczyna się w nim zakochała. E, później e, poszła Owieczka. E, pan Owieczka był generalnie bedasem w swojej szkole i dowodził gangiem, więc też narozrabiał. E, później poszedł e, z Amor Kot, a później e, poszedł, e, ten, poszedł ten ten kapeluszu, czyli Muffle. I... E, też narobił w ogóle problemów, w związku z czym jak najbardziej odcinek, odcinek na propsie było coś, coś nowego, było trochę w szkole, były jakieś nowe, post nowe postacie i można było się pośmiać, a z kolei w drugim odcinku miałem wrażenie, że oni dostali pieniądze na animację, po czym wykorzystali je na początku, a później już robili z tego, co zostało. Bo na samym początku mamy akcję z zamkiem, Wiadomo, event of the week... Y Ale to jest sytuacja, jak w tym roku była z tym, z e, The Evil Within, to jest gra, w której miałeś e, takie rozdziały, w których miałeś po prostu takie skrypty, jakby w Call of Duty, nie? Mm -hmm. a, a potem miałeś misje w z podziemiach, gdzie miałeś tylko gołe ściany, po prostu za dużo budżetu rzucali w jednej misji i musieli potem w drugiej oszczędzać. Tak, a e, cała ta akcja wygląda mniej więcej tak, że wiadomo, event of the week jest problem bo te właśnie dziewczyny odpowiedzialne za żywioły które mają wystawiać coś na scenie są zupełnie niezgrane w ogóle nawet się tam średnio niektóre lubią nie ogarniają i tak dalej zostają zaproszone przez księżniczkę na obiad i oczywiście księżniczka uświadomiła sobie, że zapomniała o sosie i poszła podać sos i jest taka mega creepy scena, kiedy nagle wszystko robi się szare Księżyczka się z nich odwraca i tylko zapomniałam wam powiedzieć o jednej rzeczy. Nie naciskajcie czerwonego guzika. Jest pokazane, że z tyłu na ścianie jest otwarty jakiś safe i w środku jest czerwony guzik. No cóż, oczywiście one naciskają ten guzik, cały zamek przechodzi w tryb obrony. Wszyscy zostają z niego wyrzuceni, tylko one zostają w środku. Każdy, kto podejdzie do zamku, zostaje zestrzelony, odpalają się jakieś działa, nie wiadomo co. Przez to musieliby zamknąć park w sobotę, a nie mogą tego zrobić i w ogóle jest pokazana cała taka wojna przed tym zamkiem, jak oni się tam zbierają, szturmują go i itd. To wszystko jest w tle, ale mam wrażenie, że na to poszło większość, poszło większość pieniędzy i też na strzelanie do mofów rajdującego na smoku. A Później był oczywiście cały event z tym, że te cztery dziewczyny, które tam zostały musiały pokonać różne przeszkody, a akurat poprzedni architekt miał taką wizję, żeby pierwszą przeszkodą było karaoke, drugą przeszkodą był taniec, trzecią przeszkodą było przepisywanie tekstu z tablicy, a czwartą wybrać osobę, która ma się poświęcić i umrzeć. Podoba mi się ostatni. Tak, i tak. oczywiście oczywiście wiadomo, nikt tam nie zginął, ale no, samo to, że one na starcie wbijają i muszą zaśpiewać. I oczywiście wszystkie dobrze śpiewają poza jedną. Później muszą zatańczyć i wszystkie dobrze tańczą poza jedną. Później muszą napisać coś na komputerze i wszystkie potrafią składać zdania poza jedną. I dopiero w ostatniej to nie wiem. Co, mia co miałyby się... Może nie, e, tylko Sylfie, czyli moja ulubiona postać, czy e, dziewczyna od wiatru z ADHD, nie ma żadnych słabych stron i ona umiała wszystko. A poświęcić drugą osobę? E, a poświęcić drugą osobę, no to e, uwaga, super ekstra spoiler, było powiedziane, że jeśli wszystkie wybiorą siebie, to przeżyją wszyscy i wszystkie wybrały siebie. Co było skwit, bo oczywiście to wszystko było oglądane na kąpie przez całą resztę obsługi parku. I oczywiście padły komentarze od zwierzaków, że Boże, co zalikne zakończenie i całe napięcie zeszło, przecież mogła której zginąć i tak dalej. Więc a jak najbardziej. Nie, no, seria dalej trzyma poziom. Jedyne co mi przeszkadzało, to to, że budżet, który mieli na animację w odcinku, się minimalnie zwiększył, przez co wykorzystali prawie wszystko w pierwszej. Połowie. Czyli podsumowując wszystko co Zubek mówi przez te już dwa odcinki podcastu, wszystko co mi się podoba to jest całkiem dobra seria sezonowa mocne 6 na 10. Nie. Ona jest wyżej. Ona jest 4 plus. Bo A, ona, jest, ona jest naprawdę dopracowana. To mocne 7 na 10. Czyli to nie jest Hiołka, która ma tylko tła, tylko jest ogólnie dobra. Tak? Ogólnie tak. Ogólnie jest Dobra, tak. To, to jest dobre stwierdzenie i jeśli pociągnął to troszeczkę lepiej, to nie, nie wstydziłbym się dać temu ósemki, ale pewnie nie pociągnął tego lepiej, bo no, odcinek ze szkołą jakkolwiek nie byłby fajny, to jednak był troszeczkę nie na temat. Fabularnie. No, Możemy czyli... kończyć? No, pa, pa. czekaj, to jakąś puentę trzeba wymyślić na zakończenie. Nie ma tutaj puenty. Trzy godziny. To jest moja płędza. Czekaj, ja nie miało być krócej niż ostatnio? No. Zawsze, zawsze tak mówi. Zobaczysz, że następne nagranie będzie trwało 3,5 albo 4. A. Bo to dochodzi do magicznego punktu. Jest tak samo jak z rozgrywką. Rozgrywka oni, oni cały czas nagrywali od podcastów dwugodzinnych, gdzie skończyli na, na 5,50 i to jest moment, który już nie byli w stanie przebić. Nam do 5.50 jeszcze dużo brakuje, ale myślę, że jakbyśmy nagrywali w 5, to byśmy doszli do tego, spokojnie. No na pewno. Ale, ale kiedyś, kiedyś znajdziemy czwartą osobę, musimy znaleźć na tyle elokwentną, która tym bardziej jest użyteczna znaczy, nie no, źle to nazywa, nie używam, że też na no, kogoś, kto jest na tyle głupi jak my i chce mu się nagrywać po trzy godziny o chińskich bajkach yy, Zupełnie co nie dwa nie znając tygodnie. się na temacie, oczywiście. Zupełnie znaczy, nie znając na temacie, tak jak my i nie będąc pseudo-youtuberem, który w sumie przestaje znaczy, mówić anime, bo mu się to nudzi, może ale tak, nie, nie, nie będąc osobami, które mają typową mentalność osoby na zasadzie... No, wiecie, tak w sumie to mam swój gust i on jest najlepszy, bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak każdy ma swój gust, tylko mój gust jest na... najmojszy. Mój, mój gust jest, i... jest najlepszy, o gustach się nie dyskutuje. Nie, tak. albo lepsze, lepsze. Nie ma czegoś takiego, jak każdy ma swój gust. Serie są dobre albo nie są dobre, a to, że akurat wszystkie najlepsze serie, jakie wyszły kiedykolwiek, pokrywają się z moim gustem, to jest zupełnie przypadek. Bo to jest zupełnie obiektywna ocenia. Jeśli tego nie rozumiesz, to albo jesteś niedorozwiniętym dzieciakiem, albo w ogóle ja się nie tak. oglądać tylko... Albo czytasz recenzję na Tanuki. Tak, albo czytasz recenzje na Tanuki w ogóle nie znasz się na niczym, bo to, że mój gust się pokrywa akurat z najlepszymi seriami na świecie, to jest przypadek. Ja mam świętą misję ci powiedzieć o tym, że to, o czym ty mówisz, tak naprawdę jest głównem, a ty nie masz startu do tego, o czym mówię ja. Jak napiszesz, że to jest gówno, to tylko cię jeszcze bardziej zjadę, ale tym mnie nie masz prawa. Tak w skrócie. Tak. Więc cieszmy się, że takich ludzi jest coraz mniej, Mam miejmy nadzieję, może wychodzą z gimnazjum. Tak. Może. może znaczy, ogółem zostaimy, na puęta jest taka, że w Polsce fandom anime jest na bardzo niskim poziomie i jakiś może bardzo mały ułamek jego jest w stanie przekazać swoje przemyślenia w Więcej niż w dwóch zdaniach, a złożyć je w sensowny tekst nie jest prawie nikt. Co zawsze z chęcią sprawdzam, jeśli chodzi o to, czy tekst ma sens, a tym bardziej czy jest poprawny. To zawsze to znaczy nie jest polonistą, nie jest naszym nas my się nie znamy na anime. Nie oglądaliśmy 500 pozycji, nie, bierze, nie, nie bierzemy każdej serii z rozpisem Onotes, ale wydaje mi się, że no nie ma w Polsce podcastu anime poza Japanimation Gom który, który robi kawał świetnej roboty, tylko bardzo rzadko. No więc uważam, że no, na pewno jest ktoś, kto chciałby chyba posłuchać, jak można mówić. Bo to nawet jeżeli ktoś się nie zna, to zawsze słyszysz czyjąś opinię. Czyjaś opinia zawsze pomaga ci wyrabiać twoją własną, no to jest proste. Hmm. Albo się zgadzasz z tymi argumentami, albo nie. Znaczy, w ogóle z tym, co powiedziałeś, że można te osoby, które potrafią coś się wysłowić i tak dalej, to jeszcze dodałbym do tego, że bardzo niewiele osób jest takich, które potrafiłyby wyrazić swoją opinię o jakiejkolwiek serii, może nie tyle obiektywnie, ale jednocześnie nie hejtując żadnej innej serii, bo my to mamy jakoś takie typowe podejście, że jakąś serię uznaję za średnią albo taką lekko powyżej średniej 6 na 10. Dużo osób ją hype'uje i mówi, że ona jest na 9 albo 10. To, co... Nie, ja po prostu widzisz serię, widzisz jej błędy i widzisz, jej... ale to nie jest tak, że seria mi się nie podobała i tak Tak, ale nie oglądaj. Chcę dojść do tego właśnie, o co mi chodzi, że patrzę. To jest 6 na 10, ale dużo osób tego, to nie można... To... Czemu osoby takie nie mogą powiedzieć, że ta seria jest średnia jest 6 na 10, tylko jak widzą, że ktoś ją propsuje, to od razu jest taki odruch obronny. To chwila. Ja je zniżę oceny do dwóch i teraz będę mówił, że wszystko w tej serii jest główne. Żeby jeszcze dobitniej im uświadomić, że nie mają racji. No jaki w tym jest sens? Jak no taki, sam siebie jesteś, okłamujesz, tak? Tak że ty musisz zrobić, że ty jesteś znawcą i ty wiesz, że to jest popularne, a ludzie oglądają, a wszystkie popularne są słabe, no bo ludzie, taka szara masa, duża je ogląda, ale ja, a ja jestem przecież tym, jestem ponad tą szarą masą, więc ja nie oglądam takich serii przecież słabych Zawsze mnie to, że ci ludzie, którzy się tak wypowiadają o najlepszych seriach, jakie wyszły, czy właśnie o tym, że jestem ponad tą szarą masą i tak dalej, to są z ludzie, którzy mają na koncie od 50 do 100 serii. Ej, ale nie mówcie, bo też hejtujemy, przynajmniej wydaje mi się, że większość zaskunituje też popularne serie. No tak, to ale, że... ale przynajmniej no... mamy jakieś podstawy no, no, i no, też Nie, popularne serie. Sao, które wszyscy hejtują na zasady. Ja znaczy nie, nie chodzi mi o to, że... jakieś szukam jakichś plusów, ale no mi wszystko... Morsko... Nie, nie mówię, że tutaj, ale ogólnie... Znaczy mi nie chodzi znaczy, o same... Nie wiem, wiesz, Death nota, czy coś. to o same jakieś mieści. takie zwykłe hejty tylko wiesz, bo możesz powiedzieć, że coś jest 5 albo 6 na 10 i nie rozumiesz tego sławy, bo jest średnie albo jest po prostu no, dobre, ta, ta, ale nie jest wiem, bardzo co... dobre ale nie rozumiem ludzi, którzy mówią wypowiadają się o jakiejś serii i mówią, że ona jest na dwa no, no daj spokój, jeśli seria jest dla ciebie na dwa to znaczy, że, że nie kończysz. Że obejrzałeś ją dla zakładu obejrzałeś ją jak byłeś pijany albo y, zdropowałeś jeśli obejrzałeś tę serię i pamiętasz wszystko, o co w niej chodziło i w ogóle nie wiadomo jak bojujesz, no to chwila, no coś, coś jest nie tak. No ty dałeś tej serii bo no w ogóle no, tak, się wyrzucić z pamięci. Poświe, poświęciłeś swoich, jeżeli ta seria ma 24 odcinki, biorę cały czas za sobą mam w głowie. No. Poświęciłeś na tę serię 7 godzin swojego życia i też i oceniasz te 7 godzin na ocenę 12. No to jak to świadczy o twoim życiu? O tym, że po pół godzinie... Znaczy, dobra, może powiedzmy po tej połowie serii... No, nie, no bo nie, jak oceniasz na 2 na 10, to znaczy, że ta seria była słaba. Czyli co? Po tych dwóch, trzech odcinkach powinieneś zdropować. Jeśli tego nie zdropowałeś, to znaczy, że wychodzisz ja... na idiotę wtedy. No, zmarnowałeś ja... właśnie 7 ja... godzin swojego życia, no to tak, jest to oceniasz ja... na raz ja powie... Dobra, teraz ja powiem idealnie 2 na 10 w, strzel... w strzelę, w moją ocenę że Anime, ale anime, muszę przyznać, było do obronie się, bo ktoś mi powie, że mam właśnie Akamę 2 na 10. i się z wami zgadzam, że nie kończysz serii, które oceniesz na 2. Akamę u mnie ma 2 na 10, dlatego, że zawiodłem się, że No Ale to mągi. jest w na zasadzie nienawiści. A ty nie powiesz przecież ludziom, żeby nie oglądali Akamę, dlatego, że tak. oni zmienili końcówkę. No nie powiesz im tego. A są ludzie, którzy po prostu mówią, że są so to jest największe gówno i nie oglądaj tego. Tak samo z No Game, No Life i jeszcze rzucają jakimiś argumentami, tak, że, że... pojedyncze aspekty serii były złe. argumentami, że... że nie da się No Game, No Life brać na poważnie tak, tak że, vida, vida jest edgy, że w komedii jest ecz i są żarty, no to, to, no to mi coś No to to rozwala, bo to tak trochę jakby ktoś, nie wiem, w mon Monsterowi zarzucił, że ta seria jest za mało kolorowa i nie ma w niej gagu. No, tak no. samo jak ja, przecież, no co ja mam? Ja nienawidzę ja nienawidzę i każdy to wie. To jest ta jedna z tych serii, bo mi po prostu z wielu powodów się nie podobał. Dałem mu jeden, no ale nie rozumiem fenomen tej serii, ja wiem, że dla wielu jest jedno z najlepszych, jakie powstały, no i nie powiem, jak ktoś się mnie zapyta, czy warto grać devno, to mu nie powiem, nie, bo ja dałem tej serii 1 na 10, ja dałem je na 10, bo ja, jak dla mnie to na prostu była masa, masakryczna i nie, nienawidzę i obniżyłem ocenę właśnie, mimo wszystko przez jej popularność, tej jednej, bo, ale, no, jak ktoś się mnie zapyta o jakąś opinię, to mu powiem, co mi się podobało, co nie, i, z tego może wnioskować czy co to obejrzeć. To My też to tak robimy. Jeżeli by, bo, to znaczy nie mówiliśmy tak naprawdę o serii, która nam się nie podobała, ale jakbyś mówił o serii, która Ci nie podobała, no to mówisz o niej, opowiadasz przez pięć minut, no i ktoś wyciąga z tego, co Ty powiedziałeś, czy Ci się poda, czy nie. A Twoje ostatnie podsumowanie, z Twoim ostatnim podsumowaniem tego, co powiedziałeś. No, dobra, bo ja zacząłem właśnie tę rozmowę taki hejt, na hejt, ale... Właśnie tak jak ty mówisz, że my nie, my nie poruszamy właśnie tematu serii, które nie, nie lubimy, no bo w sumie... Po co mamy marnować? Nie mam razie po co mamy to robić? Znaczy tak, możemy mówić, znaczy, że się, jeżeli ktoś i tak z nas nie ogląda serii serię. Za, za dużo do powiedzenia nie mamy o nich, bo, nie, bo ich, jak czegoś nie lubimy, to te właśnie tego też nie oglądamy raczej, prawda? Znaczy może tak, y, mamy coś tak. takiego, że wiadomo, odnieść się do czegoś i powiedzieć, że w jakiejś serii było to zrobione źle. Jak jesteśmy no. z czymś na bieżąco i coś zrąbali, albo nie wiemy w ogóle czemu to oglądamy i marnujemy swoje życie, możemy o tym powiedzieć, ale jakoś nie widzę sytuacji poza okazjonalnym stwierdzeniem, jak myślicie, jaki jest największy krop jaki widzieliście, to takie wiesz stwierdzenie... W no i, wtedy, i Wtedy możesz no. rzucać tekstami pokroju Mars of Destruction, no. Rescue Me ale czy stanie, Ale Nie jestem w stanie sobie w, w, w ogóle, że rozmawiamy o nim ogólnie i nagle jest ale wiecie co, a oglądałem rok temu jakąś serię i to było takie totalne gówno. No jeśli to było gówno, to po co wyciągać ten temat? Żeby no, ponarzekać tak na to, że zmarnowałem swoje życie na oglądanie tej serii? Nie wiem. No mówię. Podsumowując, z tego celu, no to, co miałbym zhejtować? Sao, ja jestem fanem y, noweli Sao, więc mogę zhejtować, ale ja hejtuję na tego, że ja lubię ten świat. Tak samo Grisaya no Kaijutsu. No, jestem już nawet na czwartym odcinku, ale no, oh, nie, nie no. rozmawiam o tej serii, bo nie ma o czym mówić. Oglądam ją. Ja, ktoś się mnie zapyta, czy warto oglądać, powiem mu, że nie, ale no to jak będziemy mieli jakiś powód, żeby powiedzieć o słabej serii, to przecież powiemy o tym. Na przykład no, nie no, w zapowiedziach sezonu w przyszłym roku nie powiem, ale na przykład... E, w przyszłym, no, w przyszłym nagraniu, bo jest już przed świętami, to musimy nagrać podsumowanie tego roku. Tak będzie mówić o seriach podsumowując, to będzie zakładka najgorsza seria i trzeba poruszyć wtedy. No, Jeżeli no, mamy powód, to poruszymy. I na tak. przykład tutaj y, ja mogę się słabo wypowiedzieć, bo ja strasznie nie lubię marnować swojego życia i z reguły nie... Naprawdę rzadko kiedy oglądam złe serie, ostatnią taką złą serią, którą faktycznie oglądałem, to pamiętam, że było... Zubek oglądać Witchcraft Works w tym roku. Ja e, to nie, ja to było... nie obejrzałem, tylko ja obejrzałem 5 a... odcinków. Nie to, było tragiczne, Ale no, możesz hejtować, ja na przykład uważam, że Persona była tragiczna. Ale... No, ale mnie się nie ja podobało. Ale pamiętam, to był Crime Edge chyba i to było Wiesz, w, ten... w, zesz w zeszłym roku był bardzo prosty tytuł, bo wystarczyło dać kopelionowi najniższą ocenę i każdy wiedział, co się dzieje. No wiesz. Tak. Dobra, to tak jako, że o, akurat przywitamy nowy dzień w ciągu tej minuty, więc na koniec dnia... Jest północ, Dzisiaj więc się żegnamy, Dobrze. nieważne. Pozdrawiamy tak. wszystkich słuchaczy pierwszego odcinka i osoby tego odcinka, bo ten gdzieś na pewno wstawię, bo wydaje mi się, że całkiem fajnie wyszedł, idę technicznie też będzie fajny. A, jak odsłuchamy, to, to, to znowu stwierdzimy, że... Ostatnio, więc. No, jak odsłuchamy, to znowu stwierdzimy, że żaden z nas by tego nie słuchał, ale dobra. Znaczy, wiesz, własny podcast się nie słucha, no to normalne to jest, Ale dobra, nieważne. No, wiesz, nie oceniłbym tego się. wysoko raczej. No, no. No, się, dobra, nie no, oceniłbym, jakby było dobrze technicznie. Yy, to byłem ja, Lesiu, dobranoc. No, tutaj dobra. Zubek z tej strony, też dobranoc. I Tomek, dobranoc. I stop.